Halo, halo, Dobry wieczór. Dobry wieczór, jesteśmy już online. A jesteśmy, czekaj, bo jeszcze Jacek się dobija, pytając, czy żyje. Żyje, wy po prostu nie macie kotów. Ja mam kota. Kot to jest. O! Halo, halo. O! Z psułem! Dobrze, jesteś? Jesteś, jesteś popsułem. Po, po ja, ja, halo, no nie dzwoń do mnie, Jacku. Dlacze, dlaczego się ludzie nie chcą nauczyć? Grzesiu, czy ty jesteś? Halo, halo? Poczekaj Grzesiu chwilkę, bo Jacek ma kwaśną biegunkę i nie nie, nie, chce, nie chce ten. Nie chcę poczekać, żebym do niego zadzwonił i mi cały czas tutaj ten wybija. Dobrze, no spokojnie, ja przyjdę za parę minut. Spokojnie, spokojnie, ja sobie już go tutaj dodaję. Dobra. Już, już chyba nawet jest. Jesteś Jacku? Jesteś. Mówiłem tyle razy, nie dobijać się, czemu mnie nie słuchacie? No to pisałem Ty tylko. No ta ty, do ciebie się nie mówiłem, bo ciebie nie było ostatnio. E, jak to Wrac, mówiłem? Ja wracam za parę minut. No, dobrze, wracę, dobrze. Wracę. Cześć Jacku, co u ciebie? Cześć. Dobra nowina, no nie odnośnie tego domku, do tego pokoju. Czekaj, jeszcze raz. No, c... to co mówiłem na grupie wcześniej. A przy... będę zmieniał? Chyba jednak czuwa nade mną jakaś siła wyższa, bo już naprawdę byłem bardzo wkurzony ostatnio. Okay. Dużo rzeczy było negatywnych, się to nie zmieniało mimo próśb, gruźb. No niestety. Ale no, wiesz. Ludzie, nie chcą się zmieniać i może dobrze. No, niech oni będą sobie, a ja sobie teraz pójdę na chatkę, gdzie jest cisza i spokój. I będzie fajnie. Będę chciał pobalować, mhm. pójdę sobie do pubu. I do... tyle. Dokładnie jestem tego samego zdania. Słuchaj, ja, ja, ja cię bardzo dobrze rozumiem i sam cię namawiałem do, namawiałem do tego, żebyś poszedł w cudzysłowie na swoje, bo mieszkanie na kupie w pewnym wieku już po prostu jest za ciężkie. Masz rację. Tylko kwestia kosztów. I tu ja na... wiem. Yy, powiem ci też, kwestia pracy jest niestabilnie. Ta? Ja pracuję przez agencję. Mhm. Nie mam żadnego zabezpieczenia w postaci kontraktu wiesz, u was to jeszcze jest was dwoje, to jeszcze możecie sobie, wiesz, jedno nie pracuje, to drugie jakoś tam utrzymuje, podtrzymuje, a powiem ci tutaj na przykład benefity, tylko dla takiego samotnego człowieka jak ja, no to dostajesz powiedzmy na chatę tyle, ile wydajesz na chatę i 400 na życie. 400 funtów. Mhm. no to nie ma. To... I, I tyle, to jest stuwa na tydzień, a jak zarabiam powiedzmy koło trzech, no jakby odjąć chatę, to powiedzmy byłoby te 200, powiedzmy nawet 30. Mhm. No nie? A co, co gdzie 230, a gdzie 100? Nie, no ja rozumiem. Bo, wiesz, sytuacja jest taka, i y, ja ci powiedziałem na grupie, y, ja jestem już w takiej sytuacji, że wolałbym nie dojadać, niż musieć mieszkać z kimś po prostu, no. bo y, y, to, słuchaj, Jacek, y, w pewnym momencie się już człowiek do tego nie nadaje. No tak, zwłaszcza u Ciebie kwestia małżeństwa i tak dalej. Ja a, to tu już... mówię, nawet człowiek się pokochać spokojnie nie może, bo go sąsiedzi słyszą przez ścianę. A nie a. wiem jak u Was, ale u nas ściany są jak z papieru. Normalnie niby to jest, niby to jest domurowany i tak dalej, ale ściany są jakby ze sklejki jakieś zrobione. Bo wszystko słychać jak w bębnie. Okej, okay. czekaj chwileczkę. Ares się do mnie odezwał, że jest ready i już go tutaj dodaję. Nie dodawaj, proszę cię ty, bo znowu się pomieszamy. Nie, nie, nie, już. nie, ja nic nie robię. Ale mnie przestraszył przed chwilą tym śmiechem <śmiech> na grupie. Je. Ja nie byłem na grupie przez ostatnią godzinę, bo mam tutaj. No to... ja, ja się śmieję, bo wy wy tak się patrzycie, 20 i już, już mi tutaj się dobijacie. Wy po prostu nigdy nie żyliście w, po, w domu y, pod jednym dachem z Kotem. Kot, kiedy jest audycja, wtedy chce się bawić, potrzebuje atencji, y, musisz go nakarmić, pogłaskać, obiecać y, najlepiej, że mu upolujesz myszkę, jeszcze wypuścić na pole. Znaczy na zewnątrz? No, no ja wiem, wiem. No, także z Kotami. Cześć, Aresia. Witam, witam, jak mnie słychać? Y, słychać Cię. Mniej no więcej tak, jakbyś mówił do szafy. I, te, I z tej szafy głos w pustym pokoju trafiałby do studni. A przed chwilą, jak na grupie się zaśmiał, to normalnie, naprawdę się przestraszyłem, a miałem słuchawki głośne ustawione, to, to normalnie myślałem, żeby mi uszy pęknął. Ares mi to ostatnio zrobił, człowieku. Kichnął. Kichnął, kichnął, a ja szedłem wiesz, w moich motorolkach na uszach. Aha. Słucham, sobie, czy, słucham sobie tam jakiegoś wywodu, jak ci nie pojechał tym kichnięciem. Jakby tak koło mnie stało, tak by dostał z splaskacza. No, to jest dokładnie. Za, zajechał taki śmiech, że ho, ho. A z czego Ale się tak taki... Nie, no. on po prostu zrobił taki, wiesz, ja też się śmieję, że zrobił takiego jingla. A, to dobrze. Sam to... śmiech, nie? Sam śmiech. Mhm. No, ładnie, ładnie. Aresko, ładnie. Powiem. Ares, powiedz, Ares się sam wyciszył. że nawet Ares się nie... sam wyciszył, on to jest y... auto wyciszany. No, no dobra. Po powiedz, mi, yy, powiedz mi, Jacku, gdzie ty tak planujesz się przeprowadzić daleko? A nie, właśnie o to chodzi, że niedaleko. I to jest duży plus. A drugi plus to jest to, że jeden z moich współlokatorów, to będzie mój kolega Paweł, yy, taki ziomeczek. Bardziej, powiem tak, brat mojego przyjaciela. Mhm. Brat mojego przyjaciela, z którym też mieszkałem kiedyś, z tym przyjacielem. No młodszy od niego, no wiesz, kiedy my się poznaliśmy z Piotrem, jego bratem, no to on był pieluszakiem. To, ale później się zakolegowaliśmy, jak tutaj, bardziej się zakolegowaliśmy, powiem tak, jak on przyjechał tutaj do Anglii. Mhm. Lubimy sobie chodzić na długie spacery i sobie gadać. To jest I... fantastyczne. A w domu to myślę, że on będzie spokojny człowiek, bo on taki, wiesz, nerdzik jest. Troszkę jak ja. Zamyka się w pokoju i robi swoje. Bez jumpers, bez takich innych. Więc y, fajnie, że zaklepał mi tą chałupkę, że do mnie się odezwał po tym, jak odezwał się wcześniej do landlorda. Uh -huh. Że hej, ale mój kolega chce tu mieszkać, bo ja już czekałem, aż ktoś się stamtąd wyprowadzi. Uh -huh. Wcześniej była taka opcja, że tam był taki Mikołaj. I ten Mikołaj narobił tam syfu. Ja znam tego Mikołaja, bo on u nas też mieszkał. Uh -huh. No niestety Mikołaj y, spożywał narkotyki. O. Oh. I rozwalił dla koleżanki drzwi, bo nie chciała mu otworzyć pokoju. No to Popatrz, zrobił włam. Jaki... Popatrz... A chłopa wiesz, taki z metr 80 parę metr 90 przy sobie. Uh -huh. Stuknął w te drzwi i się otworzyły, nie? Ta, taki brutal. Taki, no. I, ja i wszyscy się przestraszyli. I tego samego dnia się wyprowadził. Okazało się, że później się przeprowadził do tego mieszkania, w którym ja będę prawdopodobnie mieszkać. Mhm. I tam zaczął robić jakiś syf. No to go zwolnili i na jego miejsce zwolnili. No, Wywalili go stamtąd. I na jego miejsce przyszła taka dziewczyna. Mhm no ja i właśnie wtedy się odezwałem do Pawła, bo on powiedział, że tego Mikołaja wywalili. Ja mówię, ty to macie wolny pokój. On ja mówi, no nie, bo jakaś dziewczyna, jakaś Litwinka, Łotyszka czy kto tam. Mhm. Ja mówię, aha, spoko, to mówię, Paweł, jakby coś się działo, to dawaj znać, nie? Bo mówię, blisko, dosłownie wyjdę na ulicę i nie wiem, 70, 80 metrów dalej? Dosłownie muszę przekroczyć główną ulicę, przeciąć i na przedłużeniu, jakby mojej ulicy, jest ta ulica z tym mieszkaniem, więc blisko. To super, ale bez grzyba. Nie wiem nic, wszystko w o. poniedziałek, wszystko, właśnie ten grzyb, to jest bida. Ale wiesz, to jest prywatne też mieszkanie, jest małe, tam hmm. są trzy, trzy pokoje, free uh -huh. Więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No, oby wiesz, bo to, to, jest, to jest. Grzyb to jest największa bolączka wysp. Tak, Że... ale tutaj też są niby te farby takie anti-mult, coś tam, coś tam. No tak, ale wiesz, jak ci już coś zagrzebiało, to chociażbyś tak, to malował, tak. nie wiadomo czym to. Poza tym wiesz, no, śmierć taki dom i w ogóle. Tak. Tyś, ty człowiek, miałem kiedyś nieprzyjemność z takimi ludźmi przebywać, którzy mieszkali w domu, to byli Litwini, którzy mieszkali w domu z Gnitem. I jak się pytałem, dlaczego mają taką pleśń na suficie, to stwierdzili po prostu nie grzeją. A ja się pytam, dlaczego nie grzejecie? Bo to nie nasz dom. <głos> ja mówię, no ale to wam jest zimno, nie? Ich już dawno nie ma w Irlandii. Dom został zgnity tak bardzo, że na suficie można byłoby mecze piłki nożnej rozgrywać. Wembley taka murawa, Taka murawa. Taka czarno-zielona murawa. Obrzydliwe. I muszę przyznać, że y, nie wyobrażam sobie, znaczy wyobrażam sobie. Wiesz, co by trzeba było zrobić, żeby ten dom przeprowadzić do ładu? Wyrzucić, w... no, no. E, do, ładu. E, do ładu, po prostu, po, ponieważ tak jak zwróciłeś słusznie uwagę, te domy są z kartonu, mhm. bo to wszystko jest taka płyta. Po prostu trzeba byłoby iść do tej łazienki, gdzie ten grzyb był i wyciąć cały sufit i wsadzić nowy panel. Mhm. Plus yy, pewnie wyburzyć wszystko, co zaśmierdziało albo wyrzucić meble, bo niestety meble od grzyba śmierdzą niesamowicie. Mhm. No. no to ja nie wiem, może u nas w kuchni coś takiego się zadziało, bo powiem Ci, jedna szafka kolegi, Cały czas z niej wali. I żeśmy wysprzątali i pod szafką, bo w ogóle mieliśmy szczura, to wszystko no. wysprzątałem z kolegą. Te, no bo myślałem, że to jakaś kupa szczurza czy coś, nie? No. Więc są dwie opcje. Albo szczur mhm. sobie tam za tymi szafkami w kuchni sobie zdechło mu się. O, grubo. Albo, albo bo z, ale, ale tylko z jednej szafki tak wali. Albo może to, co mówisz, grzyb. Ale w, nie wiem. Nie w, w, ja ci coś powiem. Yy, teraz jak mieszkaliśmy z Macią przez trzy miesiące w Dublinie, to yy, tam w yy, tym yy, budynku, gdzie mieszkaliśmy, to była taka sytuacja, że um, otworzyłem szufladę, która, yy, yy, szafkę, szafkę, yy, która była w kuchni i taki mnie dopadł fetor pleśni, że po prostu wywrotka. I się zastanawiałem, co jest grane. Okazało się... Zga... Poczekaj. Zgadnij, zanim ci powiem. Hmm, fetor pleśni. Hmm, co to mogło być? zgniła ściana. Nie. Nie wiem. Nie w szafce był ryż. I on o... sobie zgnił. Ryż zgnił. Ryż zgnity wygląda absolutnie normalnie. A śmierdział tak niemiłosiernie, mhm. i to nie było, wiesz, tona tego ryżu. Tego ryżu tam było z dwa kilo w worku, po prostu. No, no, no, no. no. I on, on, on gdzieś dostał wilgoci. Widocznie, ktoś jak przesypywał do garczka czy do czegoś, to tak po prostu z tego worka, bo to Aha. był taki dom, w którym przed nami też ludzie mieszkali i po nas będą mieszkać. I, i wiesz, widocznie trochę tej wilgoci naleciało do tego worka. Ktoś ten worek ciemnął tam do szafki i o nim zapomniał. Aha. smród był taki, jakbyś tak podobny, jak opowiadasz, z, z rozkładającą się mysz lub szczura. Yy, wsadził wsadził tam i, i i po prostu podgrzewał, żeby capiło jeszcze bardziej. No, właśnie fe, fetor niemiłosierny. Szczur, jak on, że tak powiem, zdechnie, no on kiedyś wyschnie, tak? No, o ile i nie wtedy przez, I wtedy przestanie śmierdzić. Prawdopodobnie z tego co mi wiadomo. Że jak wyschnie, to po prostu, no jest suchy, już tam nie ma co śmierdzieć. Ale dobra, zmieńmy temat, bo to jest szczury, nie szczury. Jak myślisz, czy Ares dzisiaj przyszedł z nowym mikrofonem? Nie wiem, nie. Zapytajmy. Ares. Halo. Ares, jak tam twój nowy mikrofon? A, teraz lepiej słuchać? Tak. Dobrze. Chcesz by nowy mikrofon? Gdzie ja tam nie dotarł? Oszaleliście? Mikrofon. No tak, statek zatonął. Nie, Ale... ja teraz się przełączyłem na kompa i, i sławki do tego e, na odsłuch i powinno być lepiej. No jest, czyli... świetnie. Nie, nie. jest Świetnie Cię słychać, serio. Możesz teraz ten mikrofon, który zamówiłeś zwrócić. Nie nie no to on już, on już w końcu musi dosyć, to. Liczę, że się dźwięk ciutko przynajmniej polepszy. Jest, nie? Człowieku, to, to, to nie jest, że się ciutkę polepszył, po prostu jesteś teraz w innej lidze dźwięku. Dokładnie, dokładnie. Jest jesteś. wiele lepiej. Jesteś bardzo jednak, ładny, słyszalny. To jednak ten mikrofon komputer, z komputera nie jest taki zły, tylko no go kurde skonfigurować jakkolwiek. Mm, nie, jest... czysto i wyraźnie cię słychać. Bardzo ładnie cię słychać, jestem pod wrażeniem. Nawet byś mi wkręcił, że, że kupiłeś mikrofon, szczerze. No nie, nie. Patrzyłem, siedziłem jak paczka doszła, ale jeszcze nie ma w, wysz... nie, nie ma w trackingu na Irlandię, bo mm. tracking podstawowy był DHL-a i on się kończy na tym, że przekazali endpostowi i żeby na enpoście trackingować. A na NPOście jeszcze, jeszcze go nie ma w ogóle. Nie? Czasem jest tak. Miałem takie miałem tak z przesyłkami yy, właśnie e do. do... E ma duże opóźnienie w tym trackingowaniu nieraz. Ja wiem. Do, dokładnie, miałem takie sytuacje, że rzeczy, które były do nas wysłane z Polski doch... ja już miałem je w domu, jak dopiero dostawałem yy, tracking number. Dopiero do... tracking się pokazywał na NPOście. Ja wiem, on, on pewnie jutro się pokaże mi tracking dopiero, że o, w sobotę dostaliśmy na. Mhm. Na tą dystrybucję paczek i poszedł do Twojej poczty. Nie? To pewnie jutro zostanę, pewnie jutro będzie to już dopiero w trackingu, Bo ja siedziłem kilka paczek i oni strasznie, strasznie późno to aktualizują. Ale wiesz, też jest... inaczej, no. inaczej jest, jeśli sam wysyłasz paczkę, mhm. tutaj ten no to wtedy mi to szybko idzie. Ale jak jest zagraniczna, to oni mają tam dzień, dwa opóźnienia, żeby zaktualizować. Że ta paczka jest w systemie. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja, ja... No Royal Mail jest super. Przy tego, co wy mówicie, to naprawdę Royal Mail, angielska poczta jest świetna. Tak, no tak. moją List... paczkę, moją paczkę dostarczyli nie do tej, nie do tej no, firmy, gdzie, że... trzeba. Nie halo, modem, gdzie trzeba. Halo halo poczekajcie, dobrze, nie dobrze. wchodźcie sobie w słowo, proszę. No wiem, to ares mi wszedł, więc sorry. <głos> więc ja mówię, że ja nie narzekam na Royal Mail, Wysłałem list do Polski. Chyba dwa listy wysyłałem. To nie jest zbyt duża próba. Ale dochodziły dosłownie dwa, trzy dni. Gdzie czasami po Polsce listy tak szybko nie, nie podróżują. Jak tu z Anglii do Polski, tam do mnie, do Stoku. Więc halo. A odnośnie tych tracking numberów wszystko prawidłnie jest. I nie, nie miałem żadnych takich opóźnień. Jeżeli już dostawałem taki tracking number, to dostarczana do, do była paczka, wszystko pięknie, ładnie. No, no to... Naprawdę, nie narzekam, nie narzekam. Royal Mail tutaj się spisuje. Ostatnio narzekam trochę na Hermesa, bo mój zegarek tam utknął, ale najśmieszniejsze, że w tym samym czasie zamówiłem sobie skarpetki do biegania. Nie, mhm. żebym biegał, po prostu dobrze się w nich chodzi. Safety shoes. No. Więc y, zamówiłem sobie skarpetki i zamówiłem sobie smartwatcha. I skarpetki doszły w dwa dni niecałe. Uh -huh. A zegarek już szesnasty dzień jest w rugby, gdzieś na magazynie. O. I no niestety nie dotarło mu się. I, I zacząłem postępowanie odzyskiwawcze pieniędzy. Bo niestety na ebay. Smuteczek. Zobaczymy. Smuteczek. No Amazon też się nie spisał. Yy, bo znaczy, o, odkładał dispacz z dnia na dzień, z dnia na dzień. I tak cały tydzień i się zdenerwowałem. I stwierdziłem, że wolę przepłacić w PC-Kurysie i dostać. Czemu właśnie to kury, a nie karys. Nie wiem. Tak się przyzwyczaiłem, no. może. Okay. No bo Dobra. Po polskiemu, po Polskiemu PC, PC World, Kurys. No, tak nie tylko po to. A u, u was coś takie kolejki do PC World? U nas. Nie. To jest My mamy dużego PC World'a i nie ma dużych kolejek. Chociaż to jest jedyny sklep z takim sprzętem, żeby być uczciwym. Mhm. Na Mansfield. Nie ma tego dużo, ale ludzie raczej powiem ci kolejki, to przypominam sobie nasze spacery marcowe, kwietniowe, to raczej kolejki były do biema A co to bijem? To takie rzeczy do ogrodu, do A, mieszkania. Coś jak homeboy z u nas, okej. Okay. No tak. do, to ten decent. Dorotka się chciała tutaj z nami przywitać. Powiedziała, że niedługo będzie, tylko biegnie do sklepu. Dobrze, super. Grzeczny no już tam partyzanta chyba czeka. Grzesiu, Grzesiu, czy ty tu jesteś? Grzesiu powiedział, że zaraz wróci. Pewnie tam Aha. rodzinne sprawy jeszcze. Do mnie się już chłopcy dobijali, a ja tutaj kurczę z kotem. Z... Kota. Cześć Grzesiu. O, jestem, jestem. Nie, byłem tylko, że miałem wyciszony mikrofon, y, bo z technikaliami próbuję się ogarnąć. Zepsułeś nie, coś. Y, nie, y, pytanko. Pytanko Cześć? i uciech. Halo? Halo, halo. No, jestem. No, no jesteś. No, jakie masz pytanko? Dawam y, się coś? Nie, nie gada. Pole no, moduluje cię. Bardzo cię moduluje, le ledwo cię słychać. W domu jestem normalnie, przy kąpie siedzę, nie powinno nic modulować. Chociaż burza dziś łazi po drodze. Powtórz pytanie jeszcze raz. Czy poza tym nie było żadnych zakłóceń? Jakich zakłóceń? Z czym związanych? Z Twoją nieobecnością teraz? Z moją obecnością. Czy Twoją obecnością podczas Twojej nieobecności? Nie, nie było. Tylko teraz, jak zadawałeś pytanie, to cię tak dwa razy zmodulowało dziwnie. Ale już jest OK, już jest OK. No, i już cię nie ma. Co to się stało? się? O, dorodka. Już dorodkę dodajemy tutaj do grupy, do grupy wariatów. Momencik, dorodko. Chwilka. Jak się to robiło? Jak się to robiło? Ja już. Mam... Ja, ja jestem za stary na to. Ja za każdym razem sobie zapominam, jak to się robi. Czekaj. Gdzie ja mam tą dorodkę naszą. Jest Dorotka, Dorotka i już idzie. I jesteś Dorotko? Ja przejąć audycję, będzie wtedy dobrze. Halo? Na razie to ledwo cię słychać. Mm. Znaczy, to słychać. Dorotko, to no. Do, Dorotko sprawdź sobie połączenie i tam mikrofoniki, bo jesteś z nami, ale jakby cię nie było. Nie, mi pok nie pokazuje, że jest. Jest. Jest? Tylko że A -a. nie słychać. Gridview. A u mnie nie pokazuje. Zawsze pokazuje, jak ktoś dołącza. widzę, że ktoś jest. Rozwiń sobie listę no, listę ludzi na tej na rozmowie, na konferencji i tam jest Dorotka. Aha. No ja jeszcze mówiąc też nie widzę. A ja widzę Ciebie, poczekajcie jeszcze raz. Bo, Ej, wy, wy mnie teraz wkręcacie i ja znowu coś nie Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nikt Cię nie wkręca. No, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Bo ja też jej nie widzę. Bo ja dostaję powiadomienie zawsze. Nie, nie ma. Show participants, no i nie ma. No to się teraz, czekaj chwilkę. No, ja, ja to z wami mam, czekaj, bo Nie. Dorotka teraz dzwoni, ja to uwielbiam, moment, moment. Troll tro, trol woła innych, że są trollami. No, Dorotka, już ją tutaj dodaję, dodaję gdzie ja mam. jest tutaj na zdjęciu, okej. Okay. jak ja lubię technikali w czasie audycji. Dorotko, czy ty już z nami jesteś? Dać Grześkowi prowadzić. Ja chętnie, tylko on nie chce. <grych> Grzegorz. Słychać mnie? Mówił. Tak. No to dobrze. Słychać. To fajnie. Bo no tu, to tutaj są jakieś problemy techniczne dziwne. Bo, bo tu jest tak jakiś dziwny patent, że ja Dorotkę dodaję, a to pokazuje, że do Dorotki dzwoni. Nie, ja jestem. O. Jest. Cześć. No to, Cześć. Tu, Cześć. Bo to pokazywało, że do Ciebie dzwoni. Ja nie wiem dlaczego. Ja też dzwoniłam i, i nic się nie działo. To pewnie dlatego, że ty dzwoniłaś, to i ode mnie dzwoniło. Cześć Dorotko. Cześć. Po co byłaś w sklepie? A takie tam mleko, chleb i cola. Mleko, chleb i cola. Czy, czy się nadajesz do... Do i wielu. Wielu. Ja. musi być. Co tam? też później wyglądać jak Ares. Ha, ha. Ale jesteś cham. Wiem. Ha, ham. Wiem. Ale też. Ale też. Ale też sam przytyłem i bez picia coli. Wystarczy jeść o nieodpowiednich porach. Jeść na przykład dużo na noc i to samo. Nie trzeba Coca-Coli pić, nie trzeba źle się odżywiać. Wystarczy o niewłaściwej porze. Mhm. Co? Właśnie tak. a propos kolację, by zjeść. Co za kolacja? No ja śniadanie jem dopiero. A kto to jest Marko? Właśnie się zastanawiam kto tu się do nas próbuje Biturbo. dobić. Marko Biturbo. Kto, kto? Halo? Marko? Halo, kim jesteś? Marko, turbo, może jakiś fan motoryzacji. Nie Co? wiem. Dziękuję. Nie wiem. już nie znam gościa. Ma podwójne turbo? <grym> Nie, Ale on nie... wcześniej się gdzieś odezwał, czy jak? Nie, po prostu sobie tu wskoczył. Tak to zadziałało. Je, no to grubo. Dobrze, to niech sobie z nami tutaj siedzi. Może nawet się odważy odezwać. E... to ja, ja zacznę? To jest na 5G? Proszę. Czy to tak nazywa się audycja. Tak. To ja zacznę. Jej. 5G, 6G, 7G, Starlink G. Wszystkie iteracje. Nie yeah. wiem, czy wiecie, do czego w ogóle służy ta cała akcja z tymi Starlinkami. Starlinki to są satelity komunikacyjne, jak mnie mam od tak. tego ziomka z Amazonu. Nie, z Amazonu. Nie, Tam, nie. To, to, nie to, to, jak to, to, on się to, to, to, raz to, to, to. Maska. I one weszły jako zastępstwo do tych, jak one się nazywały? Kurczę, Piotruś, tyle, tyle lat je obserwowałeś. Flary Iridium, dokładnie, satelity Iridium, tak? Bo wiem, że. Sa... Poczekaj. Z, zanim mnie wyprowadzisz z błędu, niech ja się, niech ja się wypowiem. Pamiętam, że satelity Iridium gdzieś tam zaczęli y, sprowadzać do atmosfery, żeby je usuwać. Chyba dwie im uciekły, i myślałem, że te Starolinki mają wejść na ich miejsce. A teraz mnie popraw. A Teraz głos ci się popsuł. No właśnie, coś słyszę, kto to gada. Tak. O, nagle głos ci się obniżył, Leniu. Tak. O jedną okazję. E... Do w jakichś hmm. Mutacja w dół. No. E, Iridium tak, były do komunikacji, do telefonów satelitarnych i tak dalej wykorzystywane, ale Starlink jest e, czymś troszeczkę innym, ponieważ poprzez Starlinka e, Elon chce zbudować, nie wiem ile tam ma być, kilkaset, kilka tysięcy tych satelitów, które sobie krążą po, po naszym nieboskłonie. Dosyć, dosyć ciekawa ma być to sieć która ma służyć y, dostarczaniu na cały świat bardzo szybkiego internetu. Mhm. E, I całkiem nieźle mu to wychodzi. Są już pierwsze beta testy na stronie Starlinka. Y, nie pamiętam, nie mam w tej chwili no, tego. 12 tysięcy. To... Możliwe. E, coś Ci się z głosem stało. Ale co? Co mi się stało? <śmiech> <Co>? <śmiech> Wszyscy śmieszkują. Co? Śmiesznie gadasz. No ale wracając do tematu a ty się tam baw technicznie wracając do tematu e, Starlinków ma ich tych być właśnie 12 tysięcy jak już Leniuszek nam dosyć dziwnie powiedział e, a mają służyć właśnie do tego żeby e, dostarczać bardzo szybki internet i w tej chwili można się zapisać na beta testy do tego jeżeli ktoś zostanie wylosowany ze względu na lokalizację plus tam troszeczkę szczęścia to można dostać z, za jakiś czas sprzęt do połączenia z tymi satelitami z wstępną obietnicą tego, że to będzie w miarę symetryczny internet na poziomie jednego gigabita na sekundę. Uh. Symetryczny, czyli upload i download, tak? Tak, tak, tak. tak. Jakieś takie uh, to właśnie to są i można wejść właśnie w testy. To ja już się zapisuję, panie. No ja już się dawno temu zapisałem, dawno, 2-3 tygodnie temu gdzieś to widziałem. I zobaczymy. No ja na wsi mieszkam, więc może akurat. Internet satelitarny. Tak jest. Ciekawe to będzie, nie? W sierpniu mają o. zacząć. O, to już jest informacja. Pierwsi testerzy dostaną sprzęt właśnie w sierpniu. Yy, na razie to będzie dosyć ograniczony zakres, bo jest 480 satelitów na niebie. Póki co. I, i, i co tu jeszcze jest ciekawego? Yy, aha, wszyscy będą musieli podpisać umowę yy, NDA, czyli umowa o poufności. Yy. Co więcej, będzie użytkownik zobowiązany do testowania internetu przez co najmniej 30 minut do godziny dziennie. Jeżeli z tego się nie wywiąże, to może SpaceX może rozwiązać umowę zabrać zestaw startowy. Będzie router Wi-Fi plus jakaś tam antena, która idzie na dach. Trzeba to sobie zamontować. Nie wiadomo jeszcze, ile to będzie kosztowało. Aha, testy. Będą kosztowały beta-testerów coś na poziomie 3, 2-3 dolarów miesięcznie za użytkowanie. Nie, okay. um, um, To jak za darmo. No. Jak za darmo, dokładnie, więc, więc można się próbować zapisywać. 6000 satelitów ma być do 2023 roku. E, nie wiem co tam dalej, zobaczymy co tam będzie się dalej działo. No w każdym razie taka ciekawostka, jakby ktoś chciał to, to, to też może próbować się zapisywać. Ja już jestem zapisany, cicho liczę na to, że się uda. Na, taki, tak, na takim. Necie, w, Anglii, w Anglii by się przydało, bo tutaj internety nie są zbyt szybkie. Znaczy może jakiś Virgin czy coś, ale to ja już I mam tak dość... wszystko na LTE to... Ja Ej, dość... śmieszki, dalej jest kapa? No jest... działasz. Nie, teraz, <śmiech> teraz znormalniałeś trochę. A, a, ale wiecie co zrobiłem? Nie. Wypiąłem i wpiąłem mikrofon tylko. O, tak mi się właśnie wydawało, że ci się przyłączył na wyższe próbkowanie. E, A, ale, ale, ale, ale właśnie powie, powiedzieliście, że jest źle wypiłem w Nic hmm. więcej nie robiłem. Jakby ktoś miał problem, polecam sp spróbować od najprostszych rozwiązań. Tak. Jak nie możesz się dogadać z taksówkarzem, to wysiądź i wsiądź ponownie. <śmiech> Standardowy Windows. Standardowy Windows. No tu. Standardowy Standardowy Windows. Windows. Nie działa chyba. Standardowy. Ciekawym rzecz powiedzieliście o tych Starlinkach. Ja sobie aż zapiszę. Ojej, A to, a to o, kto to? A to Narazi to moje uszy. Kto to, kto to był? Dobry. Może ten, może ten nasz nowy człowiek? Marko. Tak, tak, tak, tak. Ty. No, widzę, rusza się kółko. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kimże jesteś? Przedstaw się pan. Poczekajcie, poczekajcie. Tylko teraz A powiem, się tak. dopiero mikrofonem zabawia. O. Ja, ja to się słychać zastanawiam. Usłuchać? Słychać cię tylko trochę tak dziwnie. A czemu dziwnie? Bo ciszej jakoby jesteś. A momento. A teraz jakoś tak normalnie i jakoś. O super. No już lepiej. No to dobra. Trochę musiałem powalczyć z mikrofonem dlatego tak cicho siedziałem. Także przepraszam. Że tak... A to let's go? Brutalnie was wjechałem. Nie. nie. nie. To, to kto to tutaj przeszedł? W ogóle jak ty się tutaj znalazłeś? Bo się sam dodałeś. Eee, macie kreta w grupie chciałem powiedzieć. A. O, turyst. Tak, jest spisek i... Jak nie raz, bo wyszedł na fajkę nie chcę teraz przyznać wyciszył mikrofon. Nie. To teraz na mnie kurde jak, jak to ma być. Podejrzewam ja że obiad zajadę dlatego mikrofon wyciszony. Smacznego obi smacznego obiadu do 20 30. Ym, no, Dobrze, Dobra w Pod... razie jestem Marek. Eee, znam się z Grześkiem. Bo... Jezu Grzechu ile mi się znamy. Rok. rok nie, to, żeś nam tutaj wprowadził gościa, bardzo się, bardzo się cieszymy, że cię tu mamy. Z czym do nas przychodzisz? Ech. Właśnie jak moja to dziewczyna to... mnie wyśmiała, więc może z tym po prostu. A czemu cię wyśmiała? No, pewnie dlatego, że zaraz powiem, że nie mam nic mądrego do powiedzenia. A nie, no, no. To... Andrzej, jak tak zawsze mówi to... to. To nie jest tak. My tu nie przychodzimy opowiadać mądrych rzeczy, my sobie przychodzimy pogadać po prostu. Super, to bardzo fajnie. Przychodzimy sobie pogadać, nie mając y, absolutnie żadnego tematu. To znaczy, ja taki, ty, taką nazwę audycji dałem, bo stwierdziłem, zobaczymy, czy clickbaity działają. Y... Te 16 szesnastki, tak? Tak. No to ostatnio, ale Leniuch, Leniu, pamiętaj jedną rzecz. Ostatnio zrobiłeś tytuł o coś tam o Unii Europejskiej i wolności, a skończyło się na narkotykach. Więc, wiesz, to różnie z tymi tematami bywa. Dokładnie, ja, ja w ogóle nie przywiązuję te, y, tego, od jakiegoś czasu w ogóle nie przywiązuję wagi do tego, co tam piszę, po prostu stwierdzam, miałem napisać tytuł klikbajtowy, nie mam pomysłu, co napisać, <głosy> ale, ale się <głosy> wysiliłem i dodałem troszkę rzeczy, które ostatnio gotują ludzi. Powiedzcie mi, czy u was będą obowiązkowe szczepienia na koronawirusa? Czy już o tym mówią? Kurde, nie wiem. Bo... Ja wiem tylko, że maseczki wprowadzają w UK. Od kiedy? Do, od y, 24. No u nas do sklepów od, w maseczce. U nas od poniedziałku y, mamy chodzić w maseczkach y, do sklepów i y, w transporcie publicznym. W ja tam już u nas jest. Ja tam chodzę w, tych, w tej maseczce, tyle tylko, że ja wam powiem, mi jest żal strasznie tych ludzi, którzy nie myślą, bo Ares pewnie jak zje obiad to potwierdzi. W Irlandii chyba najbardziej przestraszeni są ci starzy ludzie, którzy chodzą i oni już są purpurowo-fioletowi, prawie się przewracają. A Autentycznie, ja tutaj nie ubarwiam. Ci ludzie powoli jak chodzą, widać, że są na krawędzi utraty przytomności. Bo tu jest bardzo wilgotne, duża wilgotność. Jeszcze mm -hmm. jak, jest, jak jest ciepło, ci starsi ludzie w tych maseczkach, oni naprawdę, naprawdę kiepsko. Wiesz co, ale to ludzie, ludzie to są po prostu durne pały. Ostatnio mm -hmm. jakaś babcia sobie zapieprzała z wózeczkiem po parkingu Mm -hmm. eee, już wyszła ze sklepu, sama jest, 20 metrów nie ma nikogo, ja akurat tam powiedzmy, że po trochu na kolizyjnej z nią byłem, bo tam akurat przechodziłem, że tak powiem, przez trajektorię jej ruchu, więc się zbliżyłem tam chyba na odległość <śmiech> 5 metrów i mówię, mówię do babci, pani niech pani ściągnie tą maseczkę, by się pani zaraz przewróci. Mhm. Odwróciła głowę, uniosła nos, focha strzeliła kurwa na mnie jak typowa kobieta. E, Grzegorz, Grzegorz, ja mam pytanie do Grzegorza, bo... Jacku, e, nie ale... krzycz proszę, bo mi uszy odpadną. Mhm. Przepraszam, przepraszam. Ale mam pytanie do Grześka, bo yy, byłem ostatnio w sklepie i tak jakoś po głowie mi zaczęło chodzić, jak w tym momencie na przykład udzielać ludziom pierwszej pomocy, ponieważ usta, usta, no nie możesz. Bo... Zgodnie z najnowszymi wytycznymi COVID. Europejskiej mm -hmm. Rady Resuscytacji powiązanymi również z covidem, aczkolwiek to nie pamiętam, czy one już zostały wypuszczone, czy dopiero mają zostać wypuszczone. Mm -hmm. e, bo nie pamiętam daty, kiedy oni wydają. W każdym razie to są wytyczne 2020. Jest zasada hands only. O, czyli uciskanko i tyle. Trzymać tak. jakąś pompkę do tego. ostatnie, ostatnie jakieś nie. właśnie badania Uj. potwierdziły, że e, ta ilość powietrza, która zalega w płucach jest jeszcze wystarczająca do tego, żeby tą resuscytację przy pomocy tylko i wyłącznie rąk prowadzić dosyć skutecznie przez ładnych kilka minut. To po e, co? Dlatego jeżeli będzie nawet niewielkie niedotlenienie, to i tak mimo wszystko jednak y, mózg będzie cały czas dotleniony od samego uciskania. Czy ty mhm. w to wierzysz, czy to jest pierda? Co? Czy ty w to wierzysz, czy to jest jedna wielka pierdoła? Bo jakoś sobie nie umiem wyobrazić, że na całym świecie przez dziesiątki lat uczyli każdego tyle i tyle ucisków, tyle i tyle wdechów, tyle i tyle ucisków. Poczekaj, a teraz nagle się okazuje, że te wdechy są niepotrzebne. Jak dojdzie do COVID-a, który jest przenoszony przez ręce po dotknięciu, to będzie, że wystarczy się na kogoś patrzeć, bo uciskanie jest już też niebezpieczne. Nie. Nie. Sprawa wygląda w ten sposób. Podstawy tych wytycznych były znane już w 2019 roku. Okay. Wytyczne te są na podstawie ogólnych badań, które są cały czas prowadzone właśnie w tematyce ogólnie ratownictwa medycznego na całym świecie. Okay. Nie wiem, kto to dokładnie robi. Generalnie jest ta światowa organizacja związana znaczy światowa, europejska organizacja związana właśnie z resuscytacją, czyli Europejska Rada Resuscytacji, jest jeszcze Polska Rada Resuscytacji, która, no, że tak powiem, łyka wszystko, co tam dają. Mhm. No ale w sumie oni nie mają kasy na to, żeby robić jakieś tam badania naukowe czy coś takiego i jest jeszcze amerykańskie American Health Association, czyli AHA. To są aha, największe aha. instytucje, które, e, które się zajmują właśnie badaniami, analizą, e, analizą medyczną tych wszystkich resuscytacji, które były prowadzone i tak dalej. Jeszcze mnie na studiach uczyli, że. E, Podczas wdechu przyjmujesz na przykład to powietrze, które ma tam jakieś dziesiąte części procenta dwutlenku węgla. A w powietrzu mhm. wydychanym masz tego dwutlenku węgla na poziomie około 2%, i wydychasz tlenu około dalej 18%. Czyli to nie jest jakiś, nie jest tam jakaś duża ilość tego tlenu pobieranego, podczas wdechu wydechu. Rozumiem. wobec z tego, tego tlenu jeszcze dalej coś tam co nieco zostaje. Druga sprawa, że hemoglobina, która e, trzyma tlen, Aha. ona też podczas oddawania, ona też nie oddaje całego tlenu, tylko jakaś tam pewna jego część. I wyszło im na to, że e, lepiej jest ludzi nauczyć tylko i wyłącznie samego uciskania i tym bardziej to się zaczyna sprawdzać w przypadku e, chorób zakaźnych typu COVID i tym podobne główienka. Okej. Okay będzie zdecydowanie skuteczniejsza, aniżeli w ogóle, jeżeli ktoś powie, że ja nie będę robił wdechów, wobec tego ja w ogóle do niego nie podchodzę. A czy, czy jest obowiązek udzielania pomocy? E, wiesz co, z... obowiązek udzielania pomocy reguluje artykuł 161 kodeksu karnego, czyli za nieudzielenie pierwszej pomocy możesz pójść nawet na 3 lata do więzienia. Przy czym e, żaden pro prokurator, e, tudzież zwany prorokiem, nie Puści ci, nie puści ci, nie czegoś takiego w stosunku do człowieka, który boi się udzielać pierwszej pomocy, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. I najczęściej to się kończy na tym, że ja zadzwoniłem, wobec tego ja już udzieliłem pierwszej pomocy na tyle, na ile potrafię. No właśnie. Jakby no... jak był uparty człowiek, to... To no i tak na pewno by zrobił jakieś zawiasy takiemu człowiekowi, bo pierwsze, na PO miałeś w szkole pierwszą pomoc. <grymne> prawo jazdy, no ale po kolei punktuję, bo tam do, na każdą jednostkę znajdziesz coś innego. Na y, pierwszą pomoc miałeś na kursie prawa jazdy, pierwszą pomoc miałeś na y, szkoleniach BHP wstępnych do y, pracy. Wobec tego teoretycznie nie wiem, strzelam, 80-90% społeczeństwa miało co najmniej jeden kurs związany z pierwszą pomocą w życiu podczas swego, swego że tak powiem, już dorosłego życia, no bo to Trzy najczęściej jest. 30 lat temu. Uh -huh. No dobrze, ale miałeś. Wobec tego powinieneś wiedzieć, jak się udziela pierwszej pomocy. Absolutnie nie mam ale pojęcia. Mówię, to, są, to są tak śliskie tematy, że no mówię, żaden prokurator nie będzie się tego chwytał, ale teoretycznie, wiesz... Może... E, Gdyby była sytuacja, że widzisz człowieka, który leży, a ktoś go po prostu minął, a olał, w dupie miał, tak byś go złapał za rękę, zgłosił to na policję, powiedział, że gościu go minął, totalnie mu nie udzielił pierwszej pomocy, to w tak jawnej sytuacji jest duża szansa na to, że on by dostał po dupie. No ale musisz go najpierw złapać, a w pierwszej chwili powinieneś się łapać udzielania pierwszej pomocy tej osobie, która właśnie leży. Więc, więc to jest taki... Częściowo martwy przepis, taki trochę straszak, który, no, no, no jak to, zresztą sporo przepisów, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali, nie? Tak, tak. Odnośnie obsolanych trawników i tak dalej. Nieuchronność prawa jest dopiero skuteczna, kiedy ona faktycznie jest nieuchronna, nie? Mhm. A Marko, y tak. jak ma na imię Twoja dziewczyna? Zaproś ją tutaj do nas. Ola, Ola przyjdź Ola do nie... nas. Ola się chyba uczy w tej chwili. Tak. A. A przynajmniej robi wszystko, żeby to tak wyglądało. To spoko. To pozdrow od nas Ole. A... Pozdrowienia masz. A ty, czym, czym ty się zajmujesz, drogi Marko? Jak do ciebie można mówić? A jak chcesz w sumie. No to ma. Marek. Możesz mówić Andrzej. Jak dobra. dobra, Kuba. Czym się zajmujesz? Janusz, słuchaj, więc tak. Janusz. Nie, A. Pracuję sobie normalnie na etacie, no i do tego jeszcze robię zdjęcia. O. A wieczorami, jak jest czas, no to z Grzesiem sobie pykamy czasami w jakieś tam gry online'owe. On ma czas na to, bo nam mówił, że nie ma. O kurde, Grzesiu przepraszam, miałem nie mówić. Nie, ma. ma. Dobrze. Pierwsza w topach. Ja wiem. Ma czas. Nie, no Grzesiek też człowiek. No. Tu nie będzie coś, chciał. No tak, niektórzy tak twierdzą. No. No, czasami myślimy, że Android. Yy, Sadur, za dużo Opowiada. No, tak. yy, a powiedz mi, czemu, czego robisz zdjęcia? Bo ja, ja jestem Al na. za dużo. <głos> Rozobranych kobiet. Nie, ja dużo oglądam Instagrama i, i się zachwycam zdjęciami ludzi, dlatego może, może kolega Instagram ma profil. Teraz. Instagram teraz jest bardzo, bardzo rozwinięty pod tym kątem, praktycznie to zdominował. Całość, jakby tej twórczości fotograficznej, filmowej. Bo to tam jest full. Zdjęcia portretowe i taneczne robię, czyli zdjęcia prawie rozebranych kobiet. I zdjęcia ubranych tancerek na przykład też robię. Także tak dosyć wąsko, wąska specjalizacja. Mhm. A mogę być pytanko, jak to jest właśnie z tymi zdjęciami w ruchu, bo one często takie zasmużone są? Jakie masz patenty, żeby to eliminować, czy czy te to zasmurzenie, czy jak to, żeby to tak wyglądało, ale myślę, że to dziwnie by wyglądało, takie smutne. Rozmycie, rozmycie obrazu. Rozmycie. Aha, rozmycie, ok. Rozmycie obrazu, znaczy rozmycie w ogóle na zdjęciu, to jest yy... tak, no zależnie co chcesz, bo to jest jedno z narzędzi, może być jednym z narzędzi, może być błędem i może być narzędziem. Rozumiem. Błąd jest wtedy, kiedy ewidentnie, nie wiem, chcesz zrobić zdjęcie na przykład, nie wiem. Bawiącego się dziecka, powiedzmy. No i uh -huh. trzęsiesz tym aparatem, coś tam, to dziecko się tylko się porusza. No i całą twarz masz na, na przykład rozmytą, i to ewidentnie widać brzydko jest, nieciekawie no to to jest błąd. To. Ale na przykład, ktoś sobie tańczy chcesz pokazać dynamikę tego tańca, że na przykład e, sukienka, która gdzieś tam jest lekka, zwiewna, porusza się razem za tą, za tą osobą, która tańczy, za tą tancerką. Uh -huh. To też warto gdzieś tam trochę tego rozmycia wprowadzić, troszeczkę inaczej ten aparat ustawić, tak żeby, żeby po prostu pokazać, żeby tą dynamikę jeszcze zwiększyć. bo Jak widzimy, że coś się poruszyło na zdjęciu, to znaczy, że o, to, to na pewno był szybki ruch. No i tak to wygląda. No, w fotografii jest tak, że bardzo dużo rzeczy może być jednocześnie i błędem i jakby środkiem do osiągnięcia czegoś, zależnie po prostu od tego, co, co masz do powiedzenia tym zdjęciem. Mhm. Długo się już tym zajmujesz? Za długo. nie no Już no. parę ładnych lat jest. Ale to chyba cały czas yy, to nie wiem czy za długo cały czas chyba się szlifuje ten warsztat tak. czy jak to tak. tam nazwać. No, wiesz możesz nauczyć się jakichś tam technik i przy nich zostać no, powiedzmy to będzie ok. Będą zdjęcia w porządku ale mhm. to już jakby to staje się rzemiosłem. To już powtarza mhm. się. Cały czas. Tak. A jeśli chcesz gdzieś tam pójść dalej. To robię wszystko, żeby uniknąć nazwania tego, jeśli chcesz robić sztukę, jakąś tam artystycznie bardziej, ale no, no, mm -hmm. tak trochę wygląda, no to musisz szukać. Musisz szukać, musisz kombinować, musisz szukać i bezczelnie zżynając pomysły innych, no bo na dobrą sprawę w większości przypadków, czy to w muzyce, czy gdzieś tam w innych sztukach też to będzie. No Jeśli zrobisz jakiś tam, nie wiem, utwór, jakiś tam fragment tego utworu będzie przypominał innym jakiś inny utwór. No, mm -hmm. tak to wygląda. No, siłą rzeczy. Tak tak Bo jest tak dużo ludzi tak dużo teraz mają dostępu do, do sprzętu do, do do wiedzy do inspiracji właśnie na tym Instagramie gdzie po prostu no, spędzamy tam mnóstwo czasu i, i poświęcamy każdemu zdjęciu nie wiem może pół sekundy no, no, no, no, może nawet krócej. Mm. O nie nie nie ja oglądam uważnie uwielbiam, uwielbiam. Okej, okay, no to powiem ci, że jesteś w mniejszości, bo jak rozmawiam z ludźmi, to jednak bardzo krótko się zatrzymują. zdjęci jest tak dużo, żeby przejrzeć więcej, żeby co więcej zobaczyć, i no to A. po prostu przewijamy. Scroll, A, scroll, Ale po co ja mam zobaczyć dużo niedokładnie, skoro mogę obejrzeć mniej dokładnie? Ja bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubię i często sobie jeszcze rozszerzam te zdjęcia, bo nie wiem, czy wiecie, na Instagramie sobie można powiększać fotki. I i A sobie mi, i... drukujesz hmm? zdjęcia? Drukujesz nie. zdjęcia, które ty zrobiłeś? Nie, ja to znaczy, to znaczy nie tak. Y, wydrukowanych mam troszkę takich, które zrobiłem, bo y, chociażby zdjęcia z, ze ślubu mamy zrobione. Czy, y, czy teraz będziemy, będziemy wszystkie zdjęcia, które robimy naszej tam córeczce, no to są wszystko z z telefonu, bo nie mamy aparatu innego, ale będziemy drukować no, nie i bada. I fajnie wychodzą, fajnie wychodzą. Ja, ja, ja, ja lubię papierowe zdjęcia, tyle tylko, że są, przepraszam, niepraktyczne. No są niepraktyczne, no bo te albumy tachaj za sobą, a jednak wszystko w tej chmurze, fajnie sobie można oglądać na bieżąco, nie? Wysyłasz, chcesz rodzinie pokazać zdjęcia, no to wrzucasz na tam Google Drive'a, wrzucasz im linka i sobie oglądają, a wyślij teraz album, 10 kilo zdjęć. Wiesz co? Tylko tak. Pytanie, czy pokazujesz rodzinie e, 600 zdjęć na przykład? No, tam, powiem, powiem uczciwie, za czas y, widzisz, to jest też y, taka różnica, że kiedy udostępniam na Google Drive tam o rodzinie coś, to oprócz y, zdjęć udostępniam im też filmiki jakieś krótkie tam wiesz, tak. no bo jednak na wnuczkę chcą zobaczyć, no to y, to jest, tam posłuchać, przykład tak. chcą posłuchać, zobaczyć jak się rusza, no to ja tutaj mam bardziej problem z tym nie z ilością, a na przykład z tym, że jednak są tam też te filmiki, a nie będę każdego y -hmm. filmiku uploadował osobno na, nie wiem, YouTube'a, ukrywał i robił do tego linka. Masz rację, 100%. No zdjęcia papierowe są cudowne, ale chyba niepraktyczne tak obecnie tak, dla mnie. Tak, tak. No, na, pewno, na pewno to jest mniej, mniej praktyczne. Zresztą kurczę, no, fotografia sama w sobie taka do końca praktyczna nie jest, jest dużo zachodu z tym, no, ale to też nie, nie w tym celu jest, jakby się to robi. No, to, to, to... Odpowiedź. Na dobrą sprawę, tak samo szkic, tak samo, tak samo takie rzeczy no, też są niepraktyczne, ale jednak je robimy. Wiesz co? Zaintrygowałeś mnie tym, co mówisz, że robisz tam tancerką i w ogóle zdjęcia. Czy twoja dziewczyna też tam tańczy gdzieś? Czy to, moja czy... dziewczyna nie tańczy, ale bardzo dużo uczestniczy w zdjęciach. Jest taką... To jest moja kierowniczka planu. Tak no właśnie powiedzieć. się miałem zapytać, czy bierzesz ze sobą dziewczynę do pracy, jak tylko jak... mogę. Proszę? Jak tylko mogę, jak, jak tylko hmm. jest okazja jak tylko może po prostu ze mną pojechać bo to też wiadomo zgranie czasowe nie zawsze to tak tam wychodzi, bo ona teraz pisze pracę licencjacką, więc bardzo dużo jakby czasu tutaj pochłania. Mhm. Ale bardzo dobrze jest mieć kogoś, kto jakby takimi drugimi oczami jeszcze na to wszystko patrzy, bo wszystkiego sam jedna osoba nie zawsze ogarnie. To, to czasami są takie dosyć skomplikowane tematy i no, nie jesteś w stanie jakby w danym momencie, w krótkim jakimś tam czasie jednak na wszystko zwrócić uwagę. Jak masz tą dodatkową parę oczu, to po prostu ratuje życie. Taka krótka informacja w stylu na przykład nie wiem, weź się tam, nie wiem, przestaw ją troszeczkę bardziej w prawo. Albo masz tam w tle tam coś, jakąś przeszkadzajkę. No to, jest, to jest dużo. Ono jest, jest. Ktoś tu chciał zabrać głos? Nie, ja się wtrąciłam, że ostatnio właśnie na sesji zdjęciowej Marek wszedł w donicę wielką, więc. No tak, mieliśmy, mieliśmy akurat. Robiliśmy film wtedy. Cześć Ola. Cześć Olu. Cześć Andrzejku. <grym> I wyszło. To do ciebie już zawsze będzie wracał. Dobra, w każdym razie ostatnio, ostatnio ee, robiliśmy film. Polegało to na tym, że w moją stronę idzie modelka, a ja byłem tyłem, kręcąc ją cały czas gdzieś tam odchodzę, czy żeby, żeby zachować tą perspektywę. No i dziewczyny mi coś mówiły, dawały mi znaki. Ola też gdzieś tam z boku, fakt, faktem, dosyć daleko, będą coś tam krzyczała, ale nic nie słyszałem. Po prostu tak koncertowo się wrąbałem w, taką, w taki wielki gazon, który stał sobie na, na chodniku. Ja po prostu przyznaję że ci nogi modelki zamroczyły. Też, <głosy> u tak samo. Brawo, brawo. Yy, ale czekaj, nie wywróciłeś się tylko... W, w... Nie, nie, nie, nie. na no, no, no, no tyle Udało mi się gdzieś tam tą równowagę utrzymać, że, że było tak. Aczkolwiek powiem wam, że z takich ciekawostek, że no dużo jest takich historii, gdzie na przykład jakiś fotograf na, przykład na ślubie w kościele idzie sobie, cofa się. Zresztą filmiki są na YouTubie, lata tego pełno. Fotograf się cofa, gdzieś tam yy, ta młoda para idzie na niego. Jegoś na przykład zapomni, że za nim jest taka wielka fontanna. I z całym sprzętem, z wszystkim na pasku, na, na, na szelkach i tak dalej, z tym wszystkim samą elektroniką się wpierdziela, że, że to mówiąc, do, do tej wody. O, matko. To boli, to boli, to strasznie boli. To boli bardzo finansowo. Tak, sabunie, masz backup, właśnie jeszcze w torbie, e, którą masz na plecach. Nie? Backupu nigdy nie masz. Nigdy nie bierzesz backupu tam, gdzie ty stoisz. To jest pierwsza zasada. Robisz backup, oczywiście. Słyszałam ale... o takich przypadkach. Ja wiem, ja słyszę na przykład tutaj lokalnie z, z naszych nadmorskich rejonów, gdzie dziewczyna, co prawda nie znam jej osobiście, ale mi się kojarzę, bo tak, fotograf ślubny zawsze ma sprzęt razy dwa, zawsze dwa aparaty, obiektywy i tak dalej, wszystko jest razy dwa. Na wypadek, gdyby padło. Tak, tak, okay. to jest taki fail safe, gdzie na przykład jeden aparat, jeśli mi się zepsuje, no to mam zawsze pod ręką drugi. Mam jeden obiektyw, mam... znaczy, obiektywów już jakoś tak za bardzo nie dubluje, ale, ale... No, zawsze gdzieś tam można dokończyć tą robotę. Tak samo karty. Kart, kart to się kupuje po prostu no, dziesiątki, może. No, może nie dziesiątki, ale tak z. ślubny fotograf może mieć od 8 do 12 kart spokojnie. I to takich całkiem porządnych. I to podejrzewam taki A, W każdym km. razie dziewczyna robiła zdjęcia e, nad morzem i gdzieś tam wchodziła do wody z dwoma aparatami i się pośliznęła. Cały o, sprzęt, cały interes praktycznie już zamknięty, no bo wiadomo, sprzęt na kredyty, na coś tam matka. to jest półokrutne. Taka jeszcze ciekawostka wrzucę a propos backupów, mhm. bo to też mało osób wie, że zazwyczaj właśnie ci fotografowie, którzy no ślubne robią głównie, bo tak jak Marek na przykład tam robi tancerki, takie sesje, no wiadomo, że powtórzyć sesję, no to byłby troszeczkę problem, ale generalnie jest to do ogarnięcia. Nie, tak. tak, tak. Ale wyprowadzenia na przykład z domu pary młodej, czy tam panny młodej, czy coś, no to tego nie powtórzy, bo się to po prostu... To jest nie... I dlatego na przykład sprzęt, który wykorzystuje fotograf ślubny, czy tam filmowiec ślubny, bo też mamy właśnie w naszym zestawie znajomych tutaj z tej gry, co sobie strzelamy od czasu do czasu. Mamy takiego jednego gościa. To właśnie tacy fotografowie, tacy filmowcy zazwyczaj mają sprzęt razy dwa i to, to są najczęściej urządzenia, które mają możliwość wrzucania zdjęć czy filmów od razu automatycznie na dwie karty pamięci. Tak. Ma sloty na dwie karty pamięci. Leci to wszystko na dwie. Jeżeli coś się jedna karta wykrzaczy, to od razu jest użytkownik powiadamiany, wyciąga tą kartę, wkłada nową. Te dane są od razu z automatu kopiowane. Jeśli tego typu tylko... rzeczy i faktycznie tego sprzętu jest dużo. Grzesiu, jeśli tylko mogę Cię poprawić, nie jesteś powiadamiany, to tego nie widzisz. Znaczy, możesz to nie zauważyć, ma tego. Bo ja ale bo... yy... to powiadomienie, może... chyba, że w najnowszych modelach, ale ogólnie od bardzo dawna już te takie wysokie, wysokie modele faktycznie mają dwa sloty na kartę. Bardzo często to jest karta CF i SD, jeśli to kogoś tam interesuje i, i yy... Tak i praktycznie możesz tak ustawić, że albo będą dwie karty zapełniane, jedna po drugiej albo dwie jednocześnie I to jest no, e, bardzo a, dobra rzecz. A jest taki aparat, bo to jestem totalnym laikiem, który by na przykład mm -hmm. robił backup prosto na chmurę? E, aparat sam w sobie, chyba, że te aparaty nowsze właśnie, które mają Wi-Fi. Tak. Masz też karty Wi-Fi, czyli karta, która ma swoją pamięć, ale jednocześnie jest modemem Wi-Fi można powiedzieć. I, i, i, i, I najwłaściwie to można, ale to, jest, to też jest nie do zrobienia, dlatego że w przypadku ślubu, czy w ogóle jakiejś takiej bardziej reportażowej pracy, masz tyle zakłóceń, telefony komórkowe, coś, jesteś, czasami musisz wyjść po prostu gdzieś tam, przejść szybko. Załóżmy, nie wiem, w kościele robisz i robisz wyjście pary młodej. Mhm. Więc po prostu jak widzisz, że oni się zbierają do wyjścia, to po prostu biegniesz, to, to, to, na nic nie patrzysz, biegniesz, masz się znaleźć w wejściu, i jednocześnie jeszcze też musisz dosyć, dosyć dobrze skontrolować te ustawienia, które masz w kościele podczas wychodzenia i już za drzwiami. Światło. I co o tak, jest. To, to, to jest ciężki kawałek chleba. Z tego nie co że to bardzo dobrze się sprawdza już w domu. Znaczy bardzo dobrze się sprawdza. Jak masz powiedzmy dwie karty włożone po 128 giga i masz przerzucić przez Wi-Fi, no to bardziej ci się opłaca wyciągnąć taką kartę tak, po prostu kopiować tak, tak. to już przez USB, nie? Ale, ale no, tak. no to, się sprawdza, to się sprawdza właśnie, gdy już przyjeżdżasz do domu, aparat ci się łączy z twoim lokalnym Wi-Fi i po prostu zostawiasz go na godzinę, dwie, robisz coś innego i po prostu to ci się ładuje wtedy do tego. Są faktycznie też te karty, na przykład SD, iFi chyba się nazywają, dosyć tak, drogie, ale dokładnie. fajne, ale fajne, bo też właśnie mają swój, e, swoją kartę sieciową Wi-Fi, konfigurujesz to i po prostu ona jak rozpozna, że jest w pobliżu swoja sieć Wi-Fi, to to ona po prostu zaczyna przerzucać wszystkie dane do, nie wiem, na FTP, na Twój folder gdzieś tam w domu, w chmurze czy coś. Tak właśnie sobie pomyślałem, że to byłoby dość użyteczne, bo jeju, tak st stan stanął mi obraz tej dziewczyny, która gdzieś no, firmę zamknęła, bo utopiła wszystko. No to, to... dramat. A takie, sprzę takie sprzęty to są raczej drogawe, to nie jest... A pytanie, czy zdarzyło się tobie, no bo z, z, jesteś jedyną osobą taką, z którą tutaj mogę o tym porozmawiać, że musiałeś dokończyć sesję telefonem? Kurde, Telefonem nie. Telefonem nie, ale pamiętam, że... Tylko to była też taka sytuacja pod pełną kontrolą. Pamiętam, że padła mi karta pamięci podczas robienia. Koleżanka, która miała sklep z ciuchami, kupowała tam jakieś ciuchy z wyprzedaży z, czy, czy z likwidacji jakichś tam powiedzmy sklepów. Przychodziła do mnie, no, mierzyła to wszystko i robiliśmy zdjęcie a ona tam sobie to wystawiała. Mhm. I padła mi karta pamięci w jednym momencie, ale też o tyle było fajnie, że była końcówka, końcówka zdjęć, a przypomniałem sobie, że mam w analogu jeszcze klisze do wypstrykania i jeszcze tam resztkę, więc dokończyliśmy tak. Analogowo dokończyliśmy całą cyfrową sesję, więc to nawet jakoś fajnie tam wyszło, więc... więc... Wyszedłeś z opresji. Tak, Nie licząc sytuacji reportażowych, gdzie nie możesz powtórzyć, nie masz możliwości, żeby powtórzyć, mhm. no bo powtórzenie ślubu to jest, to jest nierealna rzecz, to jest oczywiście. To jest absurd po prostu. Chociaż takie, takie gdzieś tam też historie usłyszałem, że tam no, fotograf na przykład nie, nie zrobił zdjęć i powiedzmy, że jakieś tam momenty ze ślubu nawet były gdzieś tam odgrywane. Natomiast poza tym bardzo dużej ilości sytuacji da się wybrnąć, jeśli sprzęt zawiedzie. Miałem taką sytuację, gdzie miałem na przykład całą sesję, tam przez rok planowałem właściwie zdjęcia, taką historię. I e, wszystko było oparte w, o dwa źródła światła, dwie lampy błyskowe, okay. Był to takie mroczne, jakiś tam film noir klimat, no i wszystko ok. Były testowane te lampy, one były w miarę nowe, wszystko było idealnie. W dzień zdjęć, już po makijażu, jak to wszystko zaczęli się zbierać do, do, do roboty, po może nie wiem, 10-15 strzałach, jedna z lamp padła. Oh. Tak? też udało się zasymulować dwa światła, po prostu potem, że wiedzą, bo to też, jest, to też jest ten sposób, że jeśli wiesz, co możesz zrobić potem, co, co możesz zrobić obróbką, co, jakie są możliwości sprzętu, to możesz to, um, możesz to skompensować. Można, można było po prostu poskładać kilka zdjęć do kupy, do jednego zdjęcia, gdzie za każdym razem tą lampę w innym miejscu ustawiałem. I, i różne części zdjęcia jakby tego, tego kadru które gdzieś tam w głowie miałem, sobie oświetlałem. Du Dużo używasz Photoshopa albo programów pochodnych? Zawsze. Zawsze. Photoshopa. Photoshopa A, Photoshop. Ale bo to słuchajcie, bo to jest coś takiego, że jest na. Photoshopa straszna nagonka, że Photoshop tworzy nierealne wyobrażenie, na przykład nie wiem o urodzie, o takich rzeczach. A to ludzie mhm. chyba tworzą, prawda? Zgadza jest... się, zgadza się. To. to to właściwie my sami sobie tak psujemy obraz. Bo sami chcemy takie rzeczy oglądać. Chcemy oglądać dziewczyny, które mają idealną skórę, no idealną figurę. Właśnie przepraszam, nie. Ja jestem totalnie na nie. Ja chcę naturalnego, kurwa przepraszam, pryszcza, piega i, i, i, i wąsa u Janusza. Nie chcę, ja nie chcę patrzeć na udawany świat. Nie no, ja Cię rozumiem. Mi chodzi... Może źle się wyraziłem. Bardziej chodzi mi o to, że te takie zdjęcia w magazynach nie, nie miały miejsca, gdyby nie było takiego zapotrzebowania na nie. Oczywiście, na tak, tak, tak. To, to masz... mogę dać ideał, tak? Natomiast A, no. dzisiaj już jakby wraca z powrotem, co jest fajne bardzo. Wraca do mody nie wiem, jakaś tam gęsia skórka. Naturalizm. Tam zmarszczka. Tak, już takie bardziej realne zdjęcia, bo też Chcemy oglądać piękne rzeczy, ale, czy tam na przykład nie wiem, słuchać pięknej muzyki, ale jeśli coś jest zbyt idealne, to tego nie kupujemy, to, to, to, to mówimy, a nie, nie, to, to, to nie jest takie fajne. To jest taka dolina niesamowitości, nie, za bliskie, za bliskie prawdziwe może być prawdziwe, nie? Zgadza się. Dlatego bardzo często do, do różnych jakichś tam utworów, do różnych rzeczy daje się błędy jakieś, celowo błędy się tam popełnia. I o. Właśnie, na przykład, o, właśnie to rozmycie, które jest teoretycznie przecież błędem, może być, mm, właśnie y, może być użyte jako, jako coś, co, co pozwoli nam jakby bardziej się do tego zbliżyć. Właśnie, że nie wiem, mu się tam ręka rozmyła, a no to on się ruszał, no bo, bo on też. C -c jestem absolutnym laikiem jeśli chodzi o fotografię, ale to rozmycie to się tworzy przez ustawienie jakiegoś tam czasu, migawki, tak. coś tam, tak. bla bla. No Dokładnie nie wdając się w szczegóły tak to to jest czas na świetlanie. Ok. Ja tak jeszcze wtrącę a propos tego Photoshopa troszeczkę podratuję środowisko fotograficzne. Ja sam ja sam akurat nie, nie jestem jakimś profesjonalnym fotografem aczkolwiek mam tam jakąś lustrzankę. Zrobiłem parę zdjęć nią od strony technicznej znam się na fotografii w jakimś tam pewnym stopniu. Mówiłem Android też i też często e, wykorzystywałem może akurat nie Photoshopa, ale funkcje z Photoshopa, bo jest program, który się nazywa Lightroom, który ma tak. typowo tylko i wyłącznie e, fotograficzne funkcje wyciągnięte tak jakby z Photoshopa i się tylko tym zajmuje. Mhm. I nawet jak, nie wiem, no, swoim dzieciom robię zdjęcie czy coś takiego, później to wrzucam w tego Lightrooma czy tam właśnie Photoshopa. To, to nie jest po to, żeby na przykład wyciągnąć, nie wiem, zmarszczkę młodej, czy coś takiego usunąć, czy tam jakiegoś pieprzyka, czy jakieś pierdoły. Tylko to jest najczęściej właśnie, zrobiłeś zdjęcie, jest świetny kadr, świetna chwila zachowana, ale na przykład yy, dół jest troszeczkę za ciemny, albo góra za jasna, albo kolory chcesz poprawić, bo nie wyszło idealnie, tak jakbyś chciał. Chcesz zrobić takie właśnie zdjęcie, które będzie świetne, gdy już je wydrukujesz. Ale nie z każdego zdjęcia da się to zrobić. I wtedy takie rzeczy się poprawia właśnie Photoshopem. Kolory, światło, kadrowanie na przykład też, tego tutaj, typu rzeczy. Tutaj tak, jak najbardziej. Przy czym to jest, bo jest coś takiego, takie przeświadczenie, że Photoshopem się wszystko uratuje. To jest bzdura, to jest, to jest nie do zrobienia. Nie, nie każde zdjęcie da się uratować. Poza tym obróbka nie powinna ratować. No, gdzieś tam podratować może, gdzieś tam jakieś delikatne poprawki. No wiadomo, nie da się stworzyć bardzo często idealnych warunków. Ale yy, trzeba wiedzieć, co się chce w tej obróbce zrobić, jaki ma być efekt, żeby to miało ręce i nogi. Bo czasami faktycznie widać, że ktoś rzuca zdjęcie i na przykład skóra człowieka jest plastikowa, jest... jest, jest Sztuczno. Po prostu jednym kolorem. Tak, jest jednym kolorem, jest bez żadnej faktury, bez niczego. Jest pomalowane jak ściany w Irlandii magnolią. <laughs> dokładnie, dokładnie. Emalią pociągnięte i, i cześć. I po prostu gładkie tak, że żadna kropla wody się tam nie zatrzyma. To jest, to jest ewidentny błąd i to jest tak... Chyba, chyba chodzi o to, że przegięcie w każdą stronę, czyli totalne zrezygnowanie z Photoshopa nie jest dobrym pomysłem, czy tam w ogóle z obróbki, bo to Photoshop to jest powiedzmy no, jeden z programów. Ale też jakby poleganie za bardzo na, na, na tym, że, że, że obróbka uratuje nam skórę, to też to, to ma krótkie nogi. Tak, tylko że nie wiem, może to urośnie, może takich ludzi jak ja będzie więcej. Od jakiegoś czasu Naprawdę, kiedy nie jestem zmuszony przez warunki techniczne, że coś wyglądało bardzo źle i musiałem użyć jakiegoś filtra. Mhm. Staram się nie używać filtrów. Mhm. Staram się nic nie kadrować i nic nie upiększać, bo w zasadzie czym te zdjęcia. znaczy Ja nie mówię o takich magazynach i pracy, którą ty, którą ty tworzysz. Mhm. Chodzi mi o tym, że te zdjęcia i filmy, które robimy, tak samo jak i ta audycja. One mają być zapisem, mają być jakąś historią, prawda? Po co, po co w to ingerować? Dlatego tutaj nie ma montażu. Sama pierwszy człon tej nazwy, tej audycji mhm. nie ma montażu. Jeju, jak komuś się za przeproszeniem cokolwiek tutaj uleje, czy, czy to zostanie, bo to jest historia. I dla mnie zdjęcia są historią, filmy są historią i ja rozumiem praca pracą i tam te modelki i i magazyny, to, to rozumiem, że oni sprzedają ten... Jak ty to nazwałeś? Aresie? Zniknął. na <grym grym grym> Tak, on to jakoś tak fajnie nazwał. Ale w prawdziwym życiu nie rozumiem ludzi, którzy nadużywają tego wszystkiego, no bo tu patrzysz po, po paru latach i no to, to, to nie jesteś ty, to nie jest ta historia. Tak jest. Dla mnie straszna jest jeszcze, może nie straszna, też może za mocno słowo, ale... O. To jest ciekawe zjawisko, że y, mam mam jedną taką znajomą. E, jak mówimy się gdzieś na kawę, na jakiś obiad, po prostu, żeby pogadać gdzieś w jakiejś knajpie dostajemy jedzenie. Jest coś takiego, że nie, nie, nie, nie jest, nie ruszaj tego, nie ruszaj. E, ustawia sztuczce, ustawia napoje, wszystko i robi zdjęcie. A tam wszystko, nie wiem, bita śmietana na cieście się już topi, ona już właściwie jest zupa taka. A, ale ta jeszcze robi zdjęcia i na Instagrama trzeba wrzucić, żeby, żeby ludzie zobaczyli, co w tej chwili jest. Mm, to... to jest też masakra, potem właśnie wybiera filtry, wszystko, zamiast się cieszyć tym, co na przykład Tą chwilą, którą, poczekaj, bo oni tak. tutaj Grzesiu sprzedał y, twojego Instagrama. Y, mia ha, miałem, miałem chyba nie mówić. Ale którego Instagrama teraz nie powiesz? Takiego z y, mał małpką z przodu. Są trzy, Grzesiu. Ocie Pierun. <laughs> ej, najnowszy Instagram to jest. A napiszę wam. Ej, stary, ty robiłeś te fotki. Nie, wiesz. O, tak... matuchno, kochana, ej, wrzucę wam. Na czacie napisałem ten, napisałem najnowszego Instagrama. Czekajcie, jest... bo my teraz wszyscy pójdziemy oglądać te fotki. <laughs> e, tu ja będę coś miał a propos fotografii, także spoko opowiadam, a wy sobie to, to... oglądajcie. Dawaj. W ogóle to jest. Ja mogę bardzo długo o tym rozmawiać, to Grzesiu też dobrze o tym wie. To zapraszamy. że ja zanudzam to, to. to nie, nie, nie. nie. Grzesiu, siedź cicho, mów gość. Tak, <laughs> teraz szyj, tak? Teraz tak. Ty a ja też nie będę już oszukiwać. Dałam sobie spokój z pisaniem i siedzę przy Was. Tak to, to, to cześć. To bardzo dobrze. I, i, tylko wiesz, ja, ja tutaj nie obiecuję, że zdasz cokolwiek, ale nie, wiesz co, miej to w nosie. Dzisiaj jest weekend. Trzymamy tak jest. kciuki. Odpręż się dziewczyno. Piękne. Piękne te zdjęcia. Opowiadaj, bo chcę patrzeć i słuchać. Nie no, że powiem... O dobra, pokażę Wam coś. Coś ciekawego. Zobaczymy, czy będę miał tutaj na tym laptopie. Ja sobie już ciebie subskrybuję na Instagramie. I cóż. Dobrze, zaraz zobaczymy, które konto oglądają. A, czekaj, już. Ja oglądam już oba, bo ob, ob, ob, oba mi się podobają. Wszystkie trzy nas pod audycją. Ja, ja dodam wszystkie trzy pod audycją i także spokojnie. Tylko teraz. Jak to było? No o, tu jest nawet Andrzejek na zdjęciu, znalazłem. No są Andrzejki tam na jestem, zdjęciach. Jestem, jestem. Swego czasu pozowałam i... A sumie, które? Który nawet poznaliśmy. A, A, ma mam... mam pytanie. Dobrze, bo to... poczekajcie, bo się rozkojarzam, patrząc na zdjęcia. Nie, dobra, muszę to wyłączyć, bo, to, bo mnie zdjęcia rozkojarzają. No. Ile, ile zarabia yy, yy, taka modelka, ile zarabia fotograf? Średnio, ja nie chcę znać Twoich modelka. cen, tylko tak plus minus. To jest z ciekawości. Uh -huh. Modelka przeważnie. Bo tak, jest coś takiego jak zlecenia płatne i są też zlecenia e, takie barterowe, gdzie modelka i fotograf poświęcają się swój czas. Właściwie modelka poświęca swój czas i dostaje nasze zdjęcia. Na zasadzie wpisz sobie do CV, tak? No coś ten deseń, ale to jest praktycznie jedyna szansa dla młodych modelek, dla młodych fotografów, tych którzy zaczynają gdzieś tam młodych w sensie stażem. Gdzie no nie możesz wywalić nie wiadomo jakiej, tam no tak naprawdę żadnej forsy nie możesz wywalić. Kupiłeś sobie sprzęt za tam ostatnie oszczędności za jakieś tam nie tysiąc, tysiąc pięćset złotych i no nie masz już forsy na, na wynajmowanie nie wiadomo jakiego studia, na, na wynajmowanie modelek, wizerzystek, wszystkiego. Dlatego jakby szukasz ludzi, którzy też chcą gdzieś tam zareklamować się, ale no powiedzmy nie mogą albo, albo też nie chcą na przykład wydawać jakiś tam fors. Mhm. I wtedy po prostu razem poświęcacie swój czas. I jakby efektem tego są zdjęcia. Tak każdy zaczyna praktycznie no nie znam osoby, która by w ten sposób nie nie zaczynała czy to jako modelka czy to jako właśnie jakiś fryzjer, stylista, fotograf, cokolwiek. A Ty mi powiedz Ola to twoja żona czy dziewczyna? O, i to jest bardzo dobry, eee, do tunelu. Dobra, proszę bardzo. Teraz zasięg. Chciałem powiedzieć Ola, piękna kobieta z ciebie, z tego co widzę na zdjęciu, także. Tak, jesteś bardzo piękna. O, widzisz? O, jak widzisz? piękna widzisz? jesteś. Eee, w sumie to jest dziewczyna jeszcze. Wiesz? O. A, o. Do, do. Jeszcze, tak, tak. Idziemy dobrze. w dobrą stronę, okej. Okay. Ja, ja od pięciu lat słyszę, że jak zasłużę, to pójdę w enteleg. Ci daję cały ten czas, żebyś zasłużyła, żebyś mogła się wykazać. A no, no to... Ola dalej idzie. <śmiech> ale, ale ja... o matko z Jeszcze tak. dziewczyna tak. Tato, tato, to jeszcze długo zostanę dziewczyną. O... E... W... Łap, chłopie, łap. Jak ten, jak y... kupowałem ostatnio y... sprzęt, tam zamawiałem sobie po prostu przez, przez y... w sumie zadzwoniłem do znajomego, który prowadzi sklep, poprosiłem, żeby też y... zrobił mi raty, no i tam wypełniamy wniosek przez ten telefon, no i tam mówi, no to jaki masz stan cywilny, ja mówię, kawaler, i słyszę tylko z tak, zapleców, kawaler, kurwa. <śmiech> Us Usłyszałeś takie przeładowanie takiego glokal. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Takiego shotguna usłyszałem z tyłu, mówię, o, nie jest dobrze. Powiem, powiem uczciwie, my z moją żoną, z którą jesteśmy małżeństwem od roku, byliśmy parą chyba z dekadę, a od pięciu, jak nie sześciu lat, to się planowaliśmy wziąć ślub, także wiesz, sobie, wiesz co wam bo Po prostu przyszliśmy któregoś dnia i to zrobiliśmy, bo takie odkładanie i tam, no to następnym razem, albo wtedy rodzina będzie, czy coś, to ogarniemy, nie, to się nie uda, po, pro... po, po prostu trzeba to zrobić. Czyli po prostu mam, mam umysł ten... po prostu po prostu rzejka w bieszczady przyjedźcie tutaj umówimy się na wódkę gdzieś tam po drodze się hajkniecie I, i... ale i... takie różne plany są żeby no? robić imprez żeby po prostu Nie no, rozmawialiśmy o tym róża, wczoraj nie więc na jakieś imprezy nie dla mi, się. Których się nie, zna. nie a, absolutnie że, <coughs> przepraszam absolutnie żadna z tych rzeczy żadnych imprez dla ludzi których nie znasz i ten zaproś nie wiem swoją najlepszą kumpele kumpla i ty z drugiej strony zgadza i się. zróbcie zróbcie sobie po prostu fajny wieczór. My dokładnie tak zrobiliśmy. Bardzo fajne, bardzo fajne są te śluby, bo miałem okazję gdzieś tam być jako gość, jako e, fotograf, czy jakoś tam powiedzmy asystent fotografa na, na e, różnych ślubach. Mhm. I powiem wam, że e, te takie kameralne śluby, takie nie za duże, e, naprawdę, naprawdę no fajnie wychodzą, gdzie praktycznie do samego końca się młodzi bawią, cały czas y, gdzieś tam no, z każdym porozmawiają, z każdym zatańczą. A jak mamy ślub na 210 osób czy tam 220, no to młodzi są po prostu styrani To jest dla nich ciężka praca. No y, tak, to, to, to, to jak ja słyszę o ślubach na 300 osób człowieku, to ja, ja nawet nie znam tyle ludzi. I teraz, jakby miał przyjeździł, dawać tych. Ja absolutnie, absolutnie jestem przeciwnikiem. Zróbcie sobie y, ślub taki, jaki, jaki sobie wymarzycie. My naprawdę zrobiliśmy ślub. Y, to już tutaj mogę powiedzieć, rok minął. W zasadzie było y, 12 osób na ślubie naszym. To był taki totalnie, y, taka, jak to powiedzieć, y, Taka intymna atmosfera, wiecie, to ja, ja nie rozumiem, wiecie, robienia imprezy z własnego ślubu i całej reszty, może ja już po prostu jestem inny, ale fajnie jest, kiedy masz czas na tą swoją żonę, nie musisz, nie musisz latać od kolegi do kolegi, poklepywanie się i, i w ogóle, nie, nie, nie, nic, nic z tych rzeczy, po prostu. Jakimiś ślubami. Wprąc. I tylko dokończę, dokończę. Postanowiliśmy w, w Sylwestra z roku 2018 na 19, a 27 kwietnia byliśmy już po ślubie, przy czym było sporo papierologii, no bo my to braliśmy w Irlandii. Yy, na, naprawdę. Nie ma na co czekać i, i też nie, nie, nie bawcie się w gości, bo to później jest tak, przerabiałem takich znajomych, <coughs> przepraszam, mam, którzy jedni zrobili ślub tam na 250 osób. No to drudzy musieli zrobić na czysta z hakiem i wzięli na to tak potężny kredyt, po czym przyszedł. na ślub, tak. Tak, tak. To, to, to jest norma, że ludzie zaczynają życie od wspólnego. Jak to mówią, nic ludzi nie łączy tak jak wspólny kredyt. I... Bardziej nic na ślub, nie? Tak, dokładnie. I ci ludzie zostali, wiecie, bo to się tak mówi, że a ludzie przyjdą, to się nam zwróci, zarobisz na tym ślubie, chyba w łeb. Bo y, pamiętam, że ci ludzie, oni wzięli ślub chyba już z 5 czy 6 lat temu. Oni jeszcze ten kredyt spłacają, bo ludzie przyszli tam. Każdy dał, wiecie, jakąś symboliczną kwotę. No a jednak za imprezę na kilkadziesiąt osób trzeba zapłacić. No, y, liczy się około 150 do 200 osób za osobę. 200 a, 200 złotych. złotych. Przepraszam, 200 zł. Tak, tak. Mm. E, więc. To są tak, i to są, to są średnie stawki. To są takie średnie stawki, gdzie nie jest źle, ale też nie ma jakiegoś takiego ślubu marzeń. Tam, nie wiadomo jakiego, w jakimś pałacu. Znaczy ślub marzeń, podejrzewam, to jest ten ślub, w którym i kobieta, i facet się czują fantastycznie, a nie to, ile tam wydali to była pieniędzy. To w cudzysłowie. A, Oni, rozumiem, rozumiem. No. U nas... no my Jesteśmy zgodni tutaj z Olą. Ee, że ślub, my będziemy ślub na 17 chyba, tak? osób. 17, no policzyło. Tak, tak, 17 osób. Tylko fakt faktem, że dobrze było poczekać, jak jedna przyjaciółka wróci z Norwegii, a jak jeszcze chwilkę podrośnie mały uznajonych tak. Ale to są już miesiące dosłownie, że już będzie można, że tak powiem. Muszę. Ale są, tak jak mówicie, że po prostu zrobić kolację dla, dla najbliższych przyjaciół Ten i rodziny. Wcześniej grilla w ogrodzie tak. i tak Ściągnąć no. tak przyjaciół po prostu na jakiś weekend. Poza Pojechaj tym. W jakieś fajne miejsce i cześć. Poza tym, to jeszcze ty, jako facet, to jedno, ale. Moment. Nie wiem, powiedzcie mnie, czy było. Wyciszałem mikrofon, czy było słychać, jak sobie zakreślałem. Um, yy, to. Ola będzie miała dość duży stres, bo jak się jej pojawi, wiesz, facet co z facetem się poklepie po ramieniu, co ty, co ty stary robisz i w ogóle, nie? Będzie śmiechawka. Takiej, takiej Oli to ja bym współczył jakby teraz tak 200 koleżanek, z czego 180 pewnie to są koleżanki pod tytułem Znamy się ze szkoły i ostatni raz widziałam cię 20 lat temu. I teraz każda przyjdzie i będzie oceniała. I będzie, będzie o, a tutaj ma ta, a o i się zacznie. Ja miałam o tyle fajnie, że ja 12 lat była w jednej szkole z jedną klasą, więc... Tyle razy w pierwszej klasie. Tak, więc jeśli już bym miała zapraszać więcej osób, no to to są ludzie, których naprawdę znam doskonale, bardziej niż bliższą rodzinę. O. Ale no, ja po prostu nie jestem za imprezami, nie lubię tych imprez, czasem warto być gościem, ale po prostu jakoś tak, no. to nie jest w ogóle moja bajka. Wolę gdzieś pojechać, wolę wydać pieniądze na podróż, no na właśnie. jedzenie na odpoczynek niż na imprezę, którą tak naprawdę no, przechleja się. na Po co inni do... mają się najadać, skoro my powinniśmy? To jest nasz dzień. No właśnie. Ol, ol, ol, Ola powiedziała dokładnie to, co ja często powtarzam na grupie. Jako sknerus mówię ja wydam każde pieniądze na jedzenie i podróże. O mnie zacytowałaś po prostu. Na inne rzeczy. Zresztą, to ma najwięcej sensu. Zresztą na dobrą sprawę, jak już tak mówimy o wydawaniu pieniędzy, to ja bym wolała za te pieniądze ze ślubu kupić dom albo fortepian, a nie płacić za gości, żeby przyjechali się na pili. No. I ile fortepian kosztuje, skoro powiedziałaś dom albo fortepian? Znaczy, no no że... może kosztować dużo. Dom może najdroższy, być fajny. fortepian. którym grałam kosztował chyba 600 tysięcy najdroższy, ale no taki mój wymarzony, nówka, sztuka. Przepraszam, mam palpitację serca. 115 tysięcy. Wiesz co, Ale za 3-4 dychy już kupisz jakiś taki, wiesz... Czekaj, średni, czekaj, czekaj się. Czekaj, ja nie chcę iść w półśrodki. Jak już kupować fortepian to, to jest zakup na lata i Zgadza w sumie się. na zawsze, na dobrą sprawę. To jest coś, co się kupuje raz w życiu. To tak. nie jest samochód, Aha. że się kupi i się sprzeda. No jak się kupuje fortepian to jednak już... No. On zostaje po prostu i potem ewentualnie, nawet chyba nie miałabym go w sercu przede tylko po prostu zostawić gdzieś w rodzinie, więc, A ile um... kosztuje amortyzacja takiego fortepianu? No bo podejrzewam, że przy tym trzeba coś czasem strojenia. naprawiać. No. Znaczy no, zależy, ja zależy. No yy, strojenie, ja płaciłam za pieniądze swoje, zwykłe takie, najprostsze, mhm. cztery stówki, więc podejrzewam, że za strojenie fortepianu no to tak około tysiąca dwóch. Przy czym to też się nie robi często. No, Strojenie fortepianu też jest dość taką rzeczą płynną, bo to jest drewno. To drewno pracuje przez cały rok i pracuje też w zależności od tego, czy to jest zima, czy to jest lato, jaka jest wilgotność w pomieszczeniu. Więc bywały momenty, gdzie ja stroiłam swoje pianino te dwa miesiące, a bywały też takie, gdzie stroiłam raz na rok. I, więc trudno mi też oszacować. Wiadomo na pewno, że jeśli się kupuje nowy fortepian, no to ma się i gwarancję, i serwis, i transport też jest zapewniony w dowolne miejsce w Polsce. Akurat w tym salonie, gdzie my kiedyś oglądaliśmy w Warszawie, no to oni się wszystkim zajmują. Jak się mam stroić, gdzie taniej. No tak. No to jest jednak, to jest takie marzenie po prostu jeszcze z dzieciństwa. Kiedy, kiedyś tam mi rodzice obiecali, że jak będziemy mieszkać w domu, to mi kupią fortepian. No I specjalnie tego... kupili mieszkanie, żeby nie trzeba było tego <grym> fortepianu. <grym> A właśnie, Ola, jak długo już grasz? Jak długo grasz? O Jezu. 18 lat. Aha, i ty wiążesz z tym jakąś swoją przyszłość, tak profesjonalnie, czy to raczej hobby? Kończyłam drugi stopień szkoły muzycznej, czyli ja mam zawód po prostu muzyka. Aha. Ale, mm, jakby, ech, moja miłość do gry nie jest na tyle wysoka, żebym przeżywała egzaminy co pół roku. Mnie bardzo zawsze egzaminy stresowały, i zawsze jak mogłam się po prostu wymigać od grania przed komisją we własnej szkole, to to robiłam. I swego czasu nawet było takie przyzwolenie, że jak się jeździło na konkursy, to było się zwolnionym z egzaminu, więc po prostu ja jeździłam na każdy możliwy konkurs, byle mm -hmm. tego egzaminu nie grać. No jest to dla mnie zbyt stresujące, mimo że kocham grać i uważam, że mi to wychodzi dobrze. Z tego też powodu nie poszłam na studia, e, na fortepian ani na żaden instrument, tylko najpierw poszłam na studia tzw. Tak muzyka w mediach, to jest ogólnie nowy kierunek na Akademii Muzycznej w Łodzi. E, to mm -hmm. był taki kierunek muzyczno-dziennikarski. Ale jakby w trakcie mi się odwiedziało, rzuciłam te studia i poszłam na muzykoterapię, no i teraz tą muzykoterapię kończę właśnie. Aha, spoko. Więc akurat mam taki zawód, gdzie granie jest przyjemnością, nikt mnie z tego nie sprawdza, gram to co chcę. No, akurat no, w tych teraz, ostatnio, no to tego granie jest niewiele, no bo jakby inne aspekty studiów się uruchomiły, które trzeba jakby zrobić, a nie grać ale też mamy ukulele, mamy różne tam instrumenty zakupione niedawno tak. więc mamy bęben oceaniczny mamy kalimbę, jakieś bębny, tam grzechotki dużo tego jest sąsiedzi więc... nas kochają Tak. o na pewno, nie, może nie bez przesady Mus... ale ten, ale muszę przyznać że kola e, śliczna jest wszystko wszystko pięknie i, i, i super, ale jak usłyszałem jak gra na żywo no to, to łapie za serducho, to jest ty się dwa. akurat załapałeś jeszcze na dyplom mój w szkole, więc akurat dobrze zaczęliśmy być razem, bo zaczęliśmy być razem i dwa miesiące później grałem dyplom jeden i potem kolejny. No. Także się załapałeś. Co ten... to jest muzykoterapia? No więc tak. <laughs> od początku, dobrze. od początku. Dobrze, dobrze, ja siedzę, ja mam czas. No my też. Muzykoterapia generalnie kojarzy się z ludziom, ludziom z um, graniem na bębenku i tamburynie. Tak, ty, że to są jakieś gongi, że um, to się po prostu leży ktoś kładzie na nas jakieś tam misy i na tym gra. Bardzo często jest takie przekonanie, że tak wygląda muzykoterapia. A ogólnie mówiąc muzykoterapia to jest po prostu wykorzystanie muzyki w terapii. I możemy tutaj to podzielić jakby na dwie części. To jest tak zwana muzykoterapia aktywna. Czyli to jest wtedy, kiedy pacjenci czy klienci, czy w ogóle uczestnicy tej terapii czy zajęć grają na instrumentach, bądź tańczą, bądź śpiewają. No są aktywni w tym. I druga strona muzykoterapii to jest tak zwana muzykoterapia receptywna, czyli ona polega głównie na słuchaniu muzyki. To jestem I... w tym dobry, ok? Tak. Przy czym... E... To, czym ja się teraz zajmuję i czego nas cały czas uczą, to jest to, że ta muzykoterapia ma wszechstronne zastosowanie. Tego w Polsce jeszcze nie ma mm, zbyt wiele i e, tak jak na zachodzie muzykoterapia jest już jedną z form terapii, tak jak farmakoterapia, e, jak psychoterapia, e, więc tam po prostu ludzie naprawdę zaczęli szanować muzykoterapeutów, tak u nas to jest jeszcze coś typu zapchaj dziura na zajęciach w szpitalu. Czyli, na przykład, jeśli mamy jakiś oddział psychiatryczny i jest tam muzykoterapia, no to lekarze myślą, że dobra, poślemy tam pacjentów na muzykoterapię, oni sobie posłuchają muzyki i pograją na bębenkę. A mm, ogólnie muzykoterapia ma bardzo wszechstronne zastosowania Poza tym takim jakby no, najpowszechniejszym, czyli relaksacji, czyli włączamy muzykę mm, powodującą obniżenie ciśnienia jakby zwalniającą rytm serca. Muzykoterapia też uspokaja metabolizm. Tak na przykład możemy też mieć muzykoterapię w neurologii i bardzo przydatna jest muzykoterapia przy przywracaniu mowy u osób po udarach na przykład, albo po jakichś takich Co chorobach Ty. związanych z... Nie, tak, otwiera z... się. Tak, bo ogólnie e, jeśli śpiewamy, czy jeśli gramy, to uruchamia nam się cały obszar mózgu. Normalnie jak mówimy, to jakby mózg działa poprzez jedną półkulę i zaśpiewanie odpowiada w ogóle zupełnie jakby część inna mózgu niż za mowę. I używając śpiewu i grania powodujemy, że mózg tworzy sobie jakby połączenia te między mówieniem takim fizycznym a mózgiem naokoło. On omija ten ośrodek mowy i możemy po kolei przywracać funkcje takie mm, jak nie wiem, witanie się, mówienie: dzień dobry. To się po prostu przywraca dosłownie funkcję mówienia poprzez śpiew. Nie, nie, tak, to jest w ogóle super. To jest, takie są możliwości. Bardzo popularna w Niemczech też jest muzykoterapia, mm, która jest dobra do, liczenia, do leczenia migren u dzieci. Jest cały 12-tygodniowy cykl terapii, który powoduje, że. Mm, niwelujemy migranę. Ale czemu jest... tylko u dzieci? Znaczy, akurat taki jest program. Pracują też, wiem, że u dorosłych, tylko no, dzieci są bardzo mm, plastyczne. Poza uh -huh. tym dorośli mają coś takiego, że oni myślą, że jeśli zapraszamy kogoś do muzykoterapii, to on musi umieć grać. O matko. A to jest nieprawda, bo yy, nie trzeba. Ten, wykorzystujemy takie instrumenty, do których w ogóle umiejętność nie jest żadna potrzebna. Ja na przykład miałam praktyki dwa razy w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych, intelektualnie głównie, ale też niepełnosprawne ruchowo. Tam bardzo dużo dzieci w ogóle nie mówiło, bardzo miały ograniczone ruchy, czy to rąk, czy to mógł. Więc staraliśmy się jakoś tam z terapeutami każdą grupę zaktywizować, i tak jak na przykład miałam grupę, gdzie my, my mówiliśmy do nich dzieciaki, ale to byli ludzie no, w wieku tam 18-20 lat, gdzie poziom intelektualny mieli e, 3-4-letniego dziecka. Oj, e, to przy, grubo. Że, tak, to, to są bardzo, bardzo ciężkie niepełnosprawności, gdzie no, za, oni nic nie zrobią praktycznie, ale jakby dawaliśmy im instrumenty takie proste do chwytania, czyli jakieś grzechotki, jakieś takie dzwoneczki, i e, oni starali się zagrać cokolwiek i dla nich było ważne to, że w ogóle mogą wydać dźwięk. To jest tak dobre działanie, że w końcu no, oni może nie rozumieją tak bardzo tego, jak dorośli, tak, że są niepełnosprawni, ale no, widzą to, co się dzieje. Więc to, że oni mogą sami zagrać cokolwiek, nawet jeśli to jest po prostu przypadkowe machnięcie ręką, ale to przypadkowe machnięcie ręką powoduje, że wydobywa się dźwięk, no to to już e, bardzo dużo daje. No, Ola, się ciebie zapytam tak tylko. Tak? Y, to mówisz o, o dzieciach, w dzieciach, y, które y, y, miały wady rozwojowe jakieś, tak? tak, dzieci, tak po prostu było... nie, nie związane z jakimiś tam wypadkami, jakieś tam problemy z głową. Nie, tak? nie, nie, tam wszystkie dzieciaki to były, no bo też były dzieci tam 3-4-letnie, wszakrój były był dość duży, y, to były wady wrodzone. Czasami wady, które się ujawniały w trakcie tam mmm, dzieciństwa. No najczęściej to były jakieś komplikacje podczas ciąży bądź komplikacje okołoporodowe. To było niedotlenienie i tak dalej. Też było bardzo dużo takich rzadkich ład genetycznych, gdzie po prostu mieliśmy chłopca. Nie pamiętam, jak się nazywała jego choroba, ale on był jedną chyba z dwóch słowców na świecie, które cierpiały na tą chorobę, więc przypadki były bardzo różne. I jak miałam grupę dzieciaków, na przykład, gdzie dzieci mówiły, tak pół na pół, ale mówiły i rozumiały, co się do nich mówi i wykonywały wszystkie polecenia, no to tam na przykład wymyślaliśmy jakieś takie zabawy instrumentalne, że, nie wiem, zagrajcie burzę, zagrajcie deszcz, zagrajcie słońce, tańczyliśmy do jakichś tam tańców ludowych, piosenki, śpiewaliśmy, więc no, tak na dobrą sprawę z każdym da się coś zrobić. No i dzieci też nie mają tej takiej blokady, że bo Jezu, ja nie będę na tym grać, bo się wstydzę, bo, bo ja nie umiem, ja nie umiem śpiewać i w ogóle to dorośli mają coś takiego, że ja we wszystkim jestem beznadziejny, najlepiej no to siądą i po prostu założą ręce i będą czekać, aż ktoś mi coś tak, zrobi. Tak, no, tak, to, tracimy to z dzieciństwa. Mhm. Tak, a na przykład um, też muzykoterapia ma fajne zastosowanie w psychoterapii i w ogóle w takich um, jakby to nazwać, Problemach z pewnością siebie, problemach z asertywnością. Mieliśmy zajęcia na przykład właśnie z asertywności, gdzie uczyliśmy się, w sumie uczyłyśmy się, bo miałam akurat grupę samych dziewczyn, asertywnie dyskutować poprzez dialog instrumentalny taki. Czyli po prostu jedna osoba udaje, nie wiem, tam matkę, druga osoba córkę, która chce wyjść na imprezę. I to się wydaje z boku takie dość ciekawe. No, znaczy właśnie Dla mnie to było bardzo ciekawe. Wiem, że niektórzy też mają takie podejście, no, że o Jezu, to jest tylko granie na instrumentach. No ale człowiek się jednak uczy mm, po prostu odpowiedniej reakcji, a przy tym też nie musi używać słów. Bo jeśli ktoś na przykład w środku się gotuje, ale ma jakąś taką blokadę powiedzenia tego, no to dużo łatwiej będzie mu to zagrać. Na instrumencie, albo waląc w ten bęben, albo po prostu machając jakoś bardzo energicznie jakimiś marakasami czy czymś tam, więc dużo łatwiej to się robi, a też e, na takie przełamanie lodów e, na terapii fajny jest tak zwany konkurs na najbrzydsze zagranie, czyli e, wszyscy sobie wybierają jakieś instrumenty i próbują najbrzydziej zagrać jak potrafią. O, to, to też trzeba umieć, jak się chce. Jak się zawsze chce grać lepiej, mm -hmm. coraz lepiej, to, to, to, to zrobić coś źle, to jest już troszkę trudniej. Dokładnie. I pamiętam, że u nas akurat wygrała osoba, która po prostu e, odłożyła instrument na ziemię. O, proszę. O. Pomysłowo. <laughs> Bo nie zagrał nic, no w sumie wygrał. i. Cheater. Tak, no. Musicie A... uważać, bo na następnym to mogą zrobić jak na koncertach rockowych, że rozwalają gitale. <laughs> Nirwana tak, się przypomina. A ja mam jedno pytanie. A ja mam jedno pytanko. Ty sobie pytaj, e... bo ja sobie oglądam tutaj zdjęcia. Dobrze. Ja wam nie przeszkadzam. E... Muszę przyznać, e... że dobrze. zawiesiłem się na tym zdjęciu. To są, to są jakieś... Nie wiem jak się nazywa. Pomóż mi tutaj kolego, to są jakieś akty czy coś. Kobiety w ciąży. No wygląda przepięknie. Dobra, tak. pytajcie się, ja sobie tu oglądam. E... Bo mam kolegę, który się jąka. I zauważyłem, że jak śpiewa, to się nie jąka. To ma jakieś zastosowanie na przykład w logo, w logo. Jak to się mówi? Logopedii. Logopedii. Skatman był chyba, tak? On się chyba jąkał. No, no. Też bardzo dużo się używa. W ogóle też jakby odrębną w ogóle muzy dziedziną muzykoterapii jest muzykoterapia u dzieciaków. Bo. Też właśnie bardzo fajnie to działa przy nauce mówienia czy jąkania się. Znaczy w sumie nie nauce jąkania się, tylko po prostu niwelowania tego mhm. czy e, też poznawaniu nowych słów czy dzieleniu na sylaby. To jest w ogóle tak ogromne są możliwości zastosowania tego wszystkiego, że no, o tyle fajne to jest, że e, ta muzykoterapia moja to są no, tutaj akurat trzyletnie studia. E, i faktycznie my mamy mnóstwo zajęć praktycznych, gdzie cały rok, się. Sp... w sumie najbardziej taki naukowy to był pierwszy rok, gdzie dużo było tej teorii, a drugi i trzeci rok to my siedziałyśmy w salach i z instrumentami, z jakimiś tam muzyką, eee, cały czas coś trzeba było kombinować i sprawdzać wszystko na sobie, więc nikt, nic tak nie uczyło jak, e, jak po prostu ćwiczenie. I no, u dzieciaków właśnie mieliśmy też jąkanie się, w ogóle naukę płynnego mówienia, czy tam śpiewania. Mieliśmy też takie zajęcia z Marek się Będzie się Śmiał, co miałyśmy piosenki jesienne i akurat tutaj szukałyśmy sposobów na wykorzystanie różnych dziwnych przedmiotów typu kasztany, liście w piosenkach jako instrumenty. I któregoś razu miałyśmy tak. właśnie zajęcia na uczelni i yy, yy, okna sali wychodziły na taki wewnętrzny dziedziniec. Może ze swojej perspektywy powiem, bo to Dobra, jest no... w sensie, akademia muzyczna, podniosła atmosfera. Tam gdzieś yy, na, na, tym, na korytarzach stoją Steinwaye, czyli takie no, Mercedesy wśród fortepianów. Wszystko piękne, wszystko cudowne, bo w sumie ogólnie razem jeździmy tam do, do Łodzi, Koloma studia, wtedy robię zdjęcia. I, ee, no i już tam wiem, że Ola będzie niedługo kończyła zajęcia, że tam dziewczyny będą już kończyć, więc już powoli tam gdzieś tam się zbieram, idę. No i wiem, gdzie mają te zajęcia, podchodzę do tej sali i, i co widzę? No dziewczyny stoją, kłaszczą sobie w ręce i tak kasztan tu, kasztan tam. Śpiewają sobie, no, no tak, tak, tak, Chopin, te sprawy. No, kasztan tu, kasztan tam, albo wieje wiatr. No jakieś takie piosenki dla dzieci, ale no, studia są świetne i na dobrą sprawę każdy, każdy znalazłby coś dla siebie. Ja akurat e, piszę pracę licencjacką na temat wykorzystania muzykoterapii jako, e, to jest długi temat czynnika niwelującego stres w grupach zawodowych na przykładzie prawników i strażaków. O matko. Więc e, tak jak temat mam wymarzony, tak po prostu teraz pisaniem przez tego tego koronawirusa to jest jedna wielka katorga. E, Więc ja piszę coś takiego, czyli po prostu wykorzystanie muzykoterapii jako tam takiego wspomagania odstresowania się. Mam na przykład koleżankę, która pisze o wykorzystaniu muzykoterapii jako mm, czynnika wspomagającego leczenie zaburzeń odżywiania. E, więc tam wchodzi jakaś taka rytmikoterapia czy choreoterapia, czyli głównie muzykoterapia polegająca na tańcu i na kontakcie z własnym ciałem. bo no jednak no To są jedna, głównie dziewczyny, które mają zaburzenie odżywiania, ale też faceci się trafiają. Więc no oni mają zaburzony obraz swojego ciała no i taniec bardzo pomaga w przywróceniu takiego realnego tego wglądu w to, jak wyglądamy. Hmm. E, mam koleżankę, która pisze na temat e, tego, jak uczestniczenie w zespołach instrumentalnych może pomagać przy y, byciu niewidomym. Bo też y, ona akurat ma takim jakieś tam mam, dojście. Mam kolegę niewidomego. Są dziewczyny, które wykorzystują muzykoterapię jako wspomaganie działania przy Alzheimerze, że tam, y, W ogóle bardzo fajne jest to, że mm, mieliśmy zajęcia w domu opieki społecznej a, z, z naszymi dziadkami. I ogólnie no tam dużo ludzi już e, miało jakieś tam zaniki pamięci, zapominało słów, zapominało jakieś tam wykonywania prostych czynności życiowych. Nie wiem, zapomnieli na przykład, żeby zjeść albo żeby się, żeby się umyć. E, a jak przyszłyśmy z dziewczynami z takim koncertem m, piosenek z lat dwudziestych, trzydziestych, 40 i tak dalej, to oni całe teksty pamiętali tych piosenek. Tak jak nie pamiętali, żeby wybić wodę rano, tak pamiętali piosenki. Teksty które... piosenek niesamowite. Tak. Więc e, potem stwierdziłyśmy, że no dobra, skoro to działa, no to zaczniemy więcej tego robić. Robiłyśmy jakieś koncerty kolend, koncerty muzyki filmowej. E, grałyśmy z tymi dzieckami, tam dawaliśmy im instrumenty, żeby też z nami pograli. I oni sobie przypominali to wszystko i to nieraz tam uniesilały łzy, no bo to łzy, łzy wzruszenia. Też opowiadali nam historię właśnie, tam jakieś z czasów wojny. Więc nagle ta pamięć gdzieś z tą muzyką wracała. A w ogóle bardzo ciekawym jest to, że jest jeden z takich bardzo znanych doktorów w Polsce, pan Kierył, który też jest muzykoterapeutą i on swego czasu robił takie badanie na temat wykorzystania muzyki podczas operacji w szpitalu. No i e, przeprowadzał wywiad z jednym takim starszym panem i pytał go o piosenki, jakie pamięta, jakie tam ma ulubione gatunki muzyczne, no to dał mu całą listę i też wspomniał o jakiejś tam konkretnej piosence, że bardzo ją pamięta, że pamięta cały tekst i w ogóle super. No i jest dzień operacji, e, pacjent oczywiście pod narkozą, profesor tam puszcza tą muzykę i nagle pacjent zaczyna schodzić im ze stołu. Co o tym mówisz? Tak. I e, odratowali go tam na szczęście. Dobrze się to skończyło, ale okazało się potem, że ta piosenka, o której ten pacjent wspominał, to on ją pamiętał z obozów. O kurde. Grubo? Czyli on po prostu... Gdzieś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. No, skoro... czyli, czyli był w narkozie, ale jakby był, był na miejscu i słuchał. Tak, i on tak. po prostu jak usłyszał to, to, widocznie to musiał być tak duży stres dla organizmu, że no, organizm się zaczął bronić. Więc od tego momentu chyba bardziej dokładnie przeprowadza te wywiady. No bo generalnie no wszystko było okej, okay, tak? No, tak. to jakieś piosenki, z pamię które pamięta, które mu się dobrze kojarzą, no to... Może on po prostu pamiętał tę piosenkę. Może miał jakieś dobre chwile z nią. No tak, nie wrążyli nie tematu. Tak. Ale powiem że tak jak też właśnie byłem na tych, tym jednym z tych koncertów dla dziadków w domu seniora, to e, tam był taki pan starszy, taki, z którym nie było kontaktu. On po prostu odklejony. I jak dziewczyny chyba Foga zagrały i zaśpiewały, to albo nagle okazało bodo. się... Albo bodo, no, W każdym razie jedną z takich piosenek właśnie z tego, e, z tego z tego okresu. To nagle się okazało, że zaczął się uśmiechać. Zaczął się patrzeć na, e, na panie, które się nim opiekowały. Nie, po prostu przed siebie, tam gdzieś w próżnie. Nawet chyba jakiś bębenek dostał. to tam tak, dostał, się, wiadomo, się rozkręcił. Potem. Tak, bez, bez koordynacji. Ale tam walił ten bębenek, nie chciał go oddać. <śmiech> ale to to naprawdę, naprawdę pokazuje, jak... E, jak taka ta dziedzina, którą gdzieś tam tak na dobrą sprawę codziennie mamy, bo, bo, bo radio nie rady jakieś tam słuchamy różnej muzyki i nie jesteśmy świadomi tego, że słuchamy muzyki dobranej do, do, do nastroju w danym momencie. Bo okay. sobie takie, takie kawałki puszczamy, jak, jak bardzo ma to wpływ na nas. Jakie to jest, jakie to jest ogromne narzędzie. No i przy tym to też nie jest takie po prostu włączanie w jakiej muzyki, tylko no za tym idzie ogromna ilość wiedzy. Tak. Bo my mamy i na zajęciach normalnie zajęcia z psychiatrii, z psychoterapii. Mieliśmy anatomię, mieliśmy podstawy jakiejś tam medy... medycyny i tak dalej, więc muzyka to i... też emocje. Tak, tak. I hmm. po prostu często było tak, że no, mieliśmy właśnie panią doktor, która hmm, chyba robiła studia podyplomowe w jednym pośrodku w Niemczech i nam przywoziła takie nówki sztuki terapeutyczne, jakieś nowe programy terapeutyczne, i takie, gdzie w ogóle one wpadają. To Polsce co, to są co nie Google nie zna w ogóle słów. Tak, ja w zeszłym roku <laughs> po prostu siedzę, oczywiście milion stron notatek po niemiecku, i ja mówię, dobra, Ola, no to jak nie wiesz, no to co? Google Translate i szukamy. Wpisuję mhm. słowo, podana fraza nie została znaleziona. Yes. Google, pierwszy raz to widziałem na oczy, że wpisujesz coś i Google pokazuje zero wyników. No po prostu szukam dalej, podana dana fraza nie została znaleziona. Ja mówię, no super, świetnie, cudownie po prostu. No ale tu akurat jakoś moje nikłe umiejętności niemieckiego w końcu dały radę. No ale super, super studia i uważam, że nic mi tak dobrze nie zrobiło, jak nie pierwszych studiów. Okej. Okay. Yy, wiesz co, Ola, bo właśnie przeglądam twojego Instagrama. Nie, ja. nie. Jak już pogadamy sobie to powiedzmy nie, Możesz mi gadał mówić. Nie, nie, nie. Ja ja mam żonę. Eee, y, nie, ty to... nie? nie. daleko. Nie, nie. Ale ale wypaliłem. Nie, ja powiem, że tak, tak, tak potężnie zrobiliście tą audycję, bo ja absolutnie nie miałem pojęcia o czym ja tutaj będę rozmawiał, a, a tutaj mam fotografa i kobietę od, od, od muzyki, od pianina i od muzykoterapii i tego się tak fajnie słucha. A ciekawy jestem, czy coś z muzyką dla takich malutkich dzieci, bo my mamy akurat y, maleńkie dziecko, co byś polecała spuszczać dziecku, tak żeby je uspokajać? Masz coś na to? Chciałem ja poszukać playlisty. Nie Slayera, ty tam od razu Slayera posta. No... E, bardzo dobry jest Mozart. Tylko... Mm, jest coś takiego, co się nazywa efekt Mozarta. E, możecie sobie wpisać w A, Google. Opowiedz, jak masz e, czas. Słucham? Opowiedz, jak masz czas. To jest... Um, to jakby zauważyli, nie pamiętam dokładnie, co to było za badanie, ale ktoś zauważył, że włączając dzieciom określoną symfonię, chyba wtedy to była Mozarta, uaktywniają się jakieś tam obszary w mózgu, które wspomagają naukę, percepcję, jakieś tam funkcje poznawcze. I ogólnie utarło się, że właśnie dla dzieci bardzo fajny jest Mozart, bo on jest bardzo taki klarowny, on jest czysty i są całe playlisty na YouTubie jako muzyka dla dzieci, mhm. gdzie jakby ten dowór utworów powoduje, że mm, nie jest zbyt taki emocjonalny, jest bardzo prosty w odbiorze, a jednocześnie, mm, ciężko mi to nazwać, ale jakby wpaja pewne takie zasady dźwiękowe, no bo Programuje. ogólnie muzyka jest bardzo poukładana. Mhm. I e, szczególnie muzyka klasyczna z klasycyzmu, z tego właśnie okresu, gdzie był Mozart, e, gdzie był też handel, e, oni tworzyli. E, Boże, handel to trochę za późno, ale no dobra, mniejsza o to. E, oni tworzyli taką muzykę bardzo czystą, bardzo mm, uporządkowaną. Jasną, tak, pozytywną, przynajmniej w większości, e, więc e, ona się nadaje dla dzieci, bo też nie ma co od razu dzieciaków zarzucać bardzo emocjonalnymi utworami typu, nie wiem, jakieś tam Chopin. takie. Z Chopiną to też jest tak, że są utwory Chopina bardzo takie gładkie i przyjemne, są utwory takie, które po prostu cię ściskają w fotel i chcesz płakać. Tak, tak. E... Albo ten e, zdjęcie z wystawy, tak? Muzorekowskiego. No Mussorgskiego. to jest dość ciężka muzyka, ale to dla starszych dzieci. Ale naładowane emocjami. Tak, bardzo. I więc myślę, że najbardziej to się. O, Mozart, Haydn będzie się nadawał. Eee... Zlenek Martiniuk. Tak. Zenek... No nie. No nie. No ale standardowe pytanie, jak się kłócimy o jakąś tam muzyczną sprawę, to Marek tak siedzi. Ola, no ale przyznaj, ile ludzi przychodzi na koncerty Zenka, a ile na koncerty Chopina przychodziło? O jejku, jejku, a, a, ale porównanie. Grubo, grubo. No, no, pytań, ty, ty, ty, Marek, poczekaj, poczekaj, bo, bo ona cię pogoni, ty uważaj, co mówisz. Ja to no właśnie już. Pytanie do Oli. Ja, ja, ja też tylko mam pytanie, czy to pianino, które, na którym cię widzę na Instagramie w Akademii Muzycznej, to. Fortepian. A pi Piszę, że hashtag piano, dlatego się pytam. Piano to jest fortepian, no dobrze, do, do, no, no dobrze, ja się. Ja. Tak, nie fortepi fortepianino. Do, fortepianino, dobrze, patrzę sobie na, na, na to zdjęcie. I to mówisz, że to ile takie kosztuje? No w zależności od modelu i w zależności od wielkości, no bo też fortepiany mają różną wielkość. Mhm. Są tak zwane fortepiany gabinetowe, których długość tam się mniej więcej oscyluje między metr 40-50 m, więc one wejdą do takiego no, zwykłego powiedzmy pokoju. A są fortepiany, które mają długość prawie 3 metrów, to są już fortepiany koncertowe. To już nie dla biedoty, okej. Okay. No one też są no. dużo głośniejsze. No okay. Takich Takie... fortepianów nie trzyma się w domu, bo by rozniosły pomieszczenie Tak, one po prostu, one po prostu mają taką siłę, że no, no nie, nie, nie, nie. I no, te koncertowe, no to wiadomo, one potrafią kosztować właśnie pół miliona, 600 tysięcy, też w zależności od marki. Bo to Kiedyś u nas, pamiętam, w szkole przyjechała najnowsza Yamaha, to był też fortepian koncertowy, no to to chyba 550 tysięcy złotych. O, tak, złotych, złotych. W Polsce. Do szkoły tak. przyjechało. El, no tak. to, to wy nie macie źle w tej Polsce, muszę powiedzieć. No, tak. Była taka sytuacja, był u nas chyba w szkole jakiś konkurs taki ogólnopolski, i Yamaha jako jeden z partnerów po prostu udostępniła nam ten fortepian koncertowy na. Konkurs plus jeszcze chyba z sześć fortepianów przyjechało i kilka pianin w ramach udostępnienia do ćwiczeń, ale też w ramach wystawy. Mhm. Słuchajcie, to też jest marketing przez, przez producentów robiony, bo Ta. i gdy grasz na tym w szkole, to już sobie wyrobisz tam zdanie, że nie wiem, Yamaha fajna, albo Steinway mhm. fajny, znaczy, albo coś tam. Ogólnie jest coś takiego, że każda marka jakby cechuje się jakimś brzmieniem. I Steinway'a na przykład, czyli te takie mercedesy wśród fortepianów najdroższe i chyba najbardziej mm, prestiżowe, Tak. no to one mają takie brzmienie świetliste. One brzmią jakby ktoś grał na szkle. Tak bym to porównała. Yamaha jest na przykład taka bardziej przytłumiona, może taka cieplejsza w brzmieniu. Ktoś się po prostu okrył kocykiem, to jest mniej więcej takie brzmienie jest podmarka Styleway'a, to się nazywa Boston i Bostony na przykład mają bardzo fajne basy. Te dźwięki basowe, takie to one po prostu zresztą właśnie Boston jest mój zmnażony i to to jest taki dobry bas po prostu, jak w aucie, czy gdzieś tam ktoś mam wie, z super basem, to to jest coś takiego, że może ten, ten środek tego brzmienia i te wysokie dźwięki nie są takie wow, ale ten bas to on miecie jakby wszystko. I um, też w ogóle co jest bardzo ciekawe u nas w Polsce jak jest konkurs szafanowski co 5 lat. A, to jest konkurs organizowany w Harmonii Narodowej w Warszawie. To zawsze dla uczestników, którzy grają jest udostępnionych kilka fotopianów. Mhm. Nie pamiętam ile dokładnie, trzy albo 5, albo cztery, nie wiem, no w każdym razie chyba co najmniej trzy i zawsze jest Time Wine, Yamaha, chyba Kawaii i możliwe, że coś tam jeszcze, po prostu każdy ma jakby swój taki fortepian do grania i normalnie w trakcie konkursu, w zależności kto gra, to przedstawiają te fortepiany, więc no, akurat mój wymarzony, no to tam kosztuje około 115 tysięcy. Mój nauczyciel ze szkoły kupił powystawową Yamahę za 40 tysięcy. Też nowka sztuka, tylko że po prostu na wystawie stała. Tylko, że on miał akurat ten komfort, że ma dom, i przerobił garaż na dodatkowy po prostu pokój na fortepian. Ale jest... Ola mi pokazywała, to jest w ogóle bardzo ciekawe, Ola mi pokazywała fortepian, Yamahy, jakby dwufunkcyjny, można powiedzieć. Tak, czyli jest system taki. Tak, jest takim system, który unosi mechanizm, a klawiatura jakby zostaje z tym swoim naciskiem i tak dalej, czyli klawiatura jakby oddaje cały czas właściwości fortepianu, ale po podniesieniu mechanizmu jest totalnie cichy i przechodzi na elektronikę, na, na sensory. A to Yamaha ma taki system, to się nazywa ogólnie Silent Piano. Okej. Okay. Ga na tym, że e bo normalnie mechanizm polega na tym, że jakby naciskając klawisz poruszamy młoteczek, który uderza w strunę. Tak. I w tym silent piano to ogólnie jest normalny fortepian, który tak działa, ale jeśli przełączymy mechanizm, to wysuwa się jakby taki panel, który oddziela młoteczki od strun. Ej, i... widziałem gdzieś coś takiego. Dobrze. Normalnie możemy grać, tylko ten dźwięk jest przekazywany na y, dźwięk ten elektroniczny i możemy słyszeć z głośników bądź ze słuchawek. Też możemy zmieniać y, na przykład brzmienie fortepianu nie wiem, na klawesyn, na jakieś tam chóry, smyczki cokolwiek. Więc. Jak, to Jak robi historia z tego, elektryczna. Z tego się robi no, trochę taki Jeden... Tylko, tylko fortepianów z tym systemem, jeśli jest jakby wyłączona funkcja fortepianu, nie słyszysz. A gitarę no tak. z tej strony słyszysz. I to jest no właśnie tak. fajne, że możesz o pierwszej w nocy grać i możesz dziecko obok leżeć. No tak, no tak. No tak. Też, to jest A... System to jest tak zwany dysklawir. I uh, Disclavir to jest. To brzmi jak piosenka <laughs> Taki I'm system, fine. jakby jest taki komputerek podjęty do całego mechanizmu. I on sam gra. Jak po prostu możesz wbić do niego utwór, który gra się na fortepianie, on to zapamiętuje i potem e, włączając go, on jakby sam mechanicznie pobudza łoteczki, że po prostu fortepian sam gra. Coś jak organy? same się nie poruszają. poruszają się same, wszystko się samo porusza. Tak jak kiedyś było. Tak jak rodzina Adamsów. Czekaj Czekaj się... no, no, no, no, no, no, no, no, dokładnie. C C to jest coś, coś jak organy, tylko manualnie. Mogę mieć muzyczne pytanko? Też, nie? Jedne, bo ja tak czekam, czekam i się mam nadzieję, że doczekam. <laughs> e, e, odnośnie białego szumu, jak to jest na przykład, że słyszałem, bo sam tego nie doświadczyłem, że dzieciaki na przykład zasypiają przy odkurzaczu, przy jakichś takich ciągłych, monotonnych e, tralkach. Nie tylko dzieciaki, bo ja kiedyś miałem taką fazę i to niedawno nawet, że zasypiałem przy bardzo cicho puszczonym metalu, Pantera na przykład, bo to, tylko cichutko. To chodzi chyba o jakieś określone częstotliwości. Nie powiem ci dokładnie, no bo tak. nie, nie, nie, nie zagłębiałam się wtedy tak dokładnie, A -a. ale mi się wydaje, że tutaj chodzi o częstotliwości, o stałość dźwięku. Po prostu, że coś jest... Tak. tak jak pociąg. Intuicja no ja tak że to idzie jakby w stronę fal mózgowych. Że możliwe, że to się jakoś zgrywa, ale musiałabym się dowiedzieć. No to tak intuicyjnie mi bardziej podchodzi. No tak, tak. jak Marek mówił, przecież i, i ty zresztą też, że e, albo jakiś cichy szum, albo odkurzacz, pociąg, odgłosy samolotu. W ogóle jest taka fajna apka na telefon. Ona się nazywa chyba Sleepo. E, I na tą apkę... Mm, one no jest ogólnie taka awka relaksacyjna do spania, jest kilka paneli, gdzie można wybierać sobie dźwięki i wtedy tworzy się jakby taki indywidualny ambient na przykład mm -hmm. do relaksu albo do spania. To jest czadowe, o ja! Widziałem coś jest... takiego, no widziałem. tam było raz, że właśnie odgłos lasu, strumyk, morze, wiatr. A, ognisko! Tak, to były też jakieś tam gongi, były też Ale też, też smyczki, była budowa to... chyba, w ogóle był czat. Super, yeah. jakaś... chyba była kawiarnia, no. były odgłosy pralki, samolotu, jakieś szumy, ruch uliczny i tak dalej. To jak zdenerwuje. Wiertarka, tak, <laughs> tak. Puszczasz wiertarkę na 12 godzin przez głośniki, <laughs> jak wychodzisz do pracy i masz... Oh yeah. pracy, <laughs> nie, zawsze możesz to mu puścić, tego. zawsze możesz mu puścić jakiś dubstep, nie? Znaczy, ja słyszałam, że jeśli sąsiedzi nas kurzają, to warto włączyć po prostu jakiegoś pornola i wyjść z domu. O! o to ja to jest, jest dobry pomysł. Pomyśl. To wtedy już gości nie zaproszą. Ja w takim razie, skoro ogarnąłem się technicznie, to tutaj tak z Instagrama, właśnie y, Oli, króciutki cytat. I który? Ale <laughs> wszystkie znane pamiętaj. Nie, bo czytam, czytam to, co pisze pod zdjęciami, wiesz? Dawno nic nie wrzucane jest. No, Widzę. <grywa> kurde. Nie, ja głównie teraz... Ok. kurde. Chciałem powiedzieć, że właśnie Ola została zdetronizowana w byciu stalkerką. <grywa> Słuchaj, tak. Nie, teraz głównie to się zajmuję Instagramami przystrzmiami ja, fotograficznymi. Tak, no tak. Gdzie Więc... już ta robotę za ciebie, a u siebie nic nie wrzucam. To muszę, to muszę, muszę przyznać, że. że yy... Że, że faktycznie mam pierwszy raz tak, że w czasie audycji sobie przeglądam Instagrama i słucham i nie mogę wyjść z podziwu. Powiedz mi, Ola, ty robiłaś te zdjęcia na twoim Instagramie prywatnym, czy to pożyczyłaś od Marka? Yy, to chyba nie ma moich. Yy, jest kilka, które Marek zrobił. No to podejrzewam te, na których ty jesteś. Ale to... Tak, No w sumie, w sumie tak, jest tak. Jest kilka takich, gdzie Marek faktycznie zrobił, na których ja jestem. Są chyba dwa, trzy zdjęcia, gdzie zrobił mi tata, i jest kilka też autoportretów takich moich. A gdzie jest to zdjęcie, jak się kto to było, co to było? Cała moja wina, przepraszam bardzo, sms Okej, okay. ale, ale czekajcie, bo przerwaliśmy tutaj Oli, bo mówiła, że teraz się zajmuje więcej, więcej tam markowym Instagramem, i kontynuuj, bo dobrze się ciebie słucha. Znaczy, no, akurat tak jakby. Mówię... Nie wiem, czy przyjęliśmy, czy. Jakoś tak weszło po prostu. Ja się stałam asystentką w sumie. Od... To się zaczęło chyba od tego, że Ola bardzo mi zaczęła pomagać w obróbce. Jakby otworzyła mi oczy e, na pewne rzeczy, pewne błędy, które robiłem, ale też podpowiedziała parę rzeczy. I tak po prostu patrząc mi gdzieś tam przez ramię, jak obrabiałem. No bo ty mnie nauczyłeś obróbki i potem tak jakoś. E... No tak, bo to było tak, że właśnie ja Oli pokazywałem. Jak obrabiać, jak, jak takie podstawy obróbki gdzieś tam zacząć, ona tam zaczęła sobie to testować. I potem któregoś razu pamiętam, że siedzę, siedzę, obrabiam gdzieś tam coś na laptopie, i a we, weź tutaj pokażę, jak to będzie wyglądało jak będzie więcej niebieskiego. No nie? I tak zaczęliśmy kombinować, i ona zaczęła coraz więcej więcej mi odpowiadać i bardziej mnie rozwijać tak na dobrą sprawę. Znaczy też innym aspektem było to, że ja pamiętam, kiedy Marek ma fakturę, a Marek tego nie pamiętał. Więc... <laughs> Po prostu pisałam tylko do niego a SMS na zapłać za to i za to. No więc yy, stałam się taką asystentką, dobra jest. Do, dobra jest, fenomenalna, muszę przyznać. To, to ci się trafiło. Widzisz? To prawda, Widzisz? to prawda. Miałem, ja miałem cytat wrzucić, ale chyba wtedy nie wyszło. To jeszcze raz spróbuję. Przepraszam, dajesz. Nie, nie, to nie skierzy. To chyba był Mendelssohn, nie? Tak, to był koncert Mendelssohna. Aha, Demol. To był ten, ten dyplom, na którym, jak siada jeszcze do fortepianu, jak zobaczyłem z dalej... Nie, to, to dalej... drugi był. A nie, tak, masz rację. To znaczy, był masz rację. Fajna była. Fajna. Yy, <laughs> miałam takie szczęście, że. Dwa dni przed swoim pierwszym dyplomem z fortepianą, bo zawsze jakby jak się kończy szkołę, to tych dyplomów jest kilka, a z instrumentu głównego są dwa. Na pierwszym dyplomie się gra właśnie jakiś taki koncert. Tutaj akurat grałam z moim nauczycielem na dwa fortepiany, on grał partię orkiestry, a na drugim koncercie już jest taki ponadgodzinny recital po prostu solowy. I przed tym pierwszym moim dyplomem właśnie z tym koncertem na dwa dni przed zerwałam mięsień w udzie. Wstajął Wow. To tak, siedzieliśmy wtedy. Przecież, yy, dwugłowego, tak? Tak, tak, siedzieliśmy wtedy u Marka. To było w niedzielę wieczorem yy, w mieszkaniu. I wstałam. I tak mówię, ty wiesz, co coś mi noga boli, nie? <śmiech> I już potem nie wstałam. Znaczy, jakoś pamiętam, że ubrałam buty. O tyle fajnie, że tam w mieszkaniu była winda, więc ja tego nie czułam, że mnie aż tak boli. Zjechaliśmy do garażu. Marek mnie odwiózł do domu. Weszłaś na trzecie piętro. Nie, ja tak. Ja akurat wtedy mieszkałam z rodzicami jeszcze na trzecim piętrze i e, no też do klatki miałam chyba wtedy tam kilka schodków. E, Marek mnie wysadził. No, doszłam do tych schodów i próbuję stanąć na pierwszym schodku i kurde, nie mogę stanąć, nie? Tak jakby po prostu w ogóle nie mam mięśnia w nodze. Jakoś się doczowałam po prostu rycząc tam na to trzecie piętro. Yy, od razu rano yy, znaczy w ogóle napisałam też wieczorem do nauczyciela że jest jakiś problem nie? ale to się wyjaśni jutro rano od razu poleciałyśmy do lekarza dała mi skierowanie jakieś tam na prześwietlenie poszłam też do rehabilitanta przyszłam, on tak na mnie patrzy zerwałaś mięsień mówię, jak to zerwała mięsień, przecież ja jutro dyplom gram no normalnie zerwałaś mięsień tylko powiedz mi jak A ja mówię no z kanapy wstałam bo się okazało, że no, na trzy tygodnie zwolnienie nagle. Matko. E, Dobrze ma, można zapomnieć. E, tak, no bo nie usiedzę przy graniu wtedy. No, jak boli mięsień i boli noga, no to, to nie da się po prostu usiedzieć. Przy czym więc... to była chyba prawa noga, a Lewa. Prawą... lewa. To była lewa. lewa no tak. Ale no pedały no masz dwa. Tak, tak, prawą tak, i tak. na lewą nogę, więc jak utworzę się lewego pedału używam, no to też nie idzie. <śmiech> Poza tym weź usiedź, jak ten koncert po prostu... Tak. Ja zwykle ćwiczyłam już wtedy około tak 4-5 godzin dziennie, no to nie da rady tyle usiedzieć, więc praktycznie pierwszy tydzień spędziłam leżąc, e, drugi tydzień zaczęłam w, powoli chodzić. W tym samym czasie w ogóle miałam dyplomy z historii muzyki, e, dyplomy jakieś tam inne, no bo poza też instrumentem głównym, no to się zdaje jakby cały cykl dyplomów. W końcu to zawód. I w końcu e, swój pierwszy dyplom zagra zagrałam 1 kwietnia w prima aprilis. Hmm. To też dobry żart, okej. Okay? I zagrałam ten dyplom. Wychodzę z tam z sali, poszłam już do, do swojej sali. Przychodzi mój nauczyciel. mówi piątkę dostałaś. Ja tak mówię, haha, dobry żart, nie? No, mówi nie, nie, nie, serio, piątkę dostałaś, dobrze zagrałaś. nie, No i spoko w sumie. No. Ale no... Wesoło było. Tak. Działo się. No. Macie fantastyczne historie. Czyli to było, czyli to było takie <głos> zmęczeniowe zerwanie? Nie wiem. Mogło być wiesz? Ja ogólnie bardzo często rybę fizycznie zmęczeniem i to, co czasem właśnie no, to zerwanie mięśnia, w ogóle przyczepy w kolanach mi puszczały, e półpaństwo takie... złapałam też. <głos> Przepra przepraszam ale to, insta to Instagram. <głos> to nie ja to on. Piotrek. No, przepraszam. No, to jest coś takiego, że. E, Boje jakby. Bo to toż, też mogę podciągnąć tu woli i u siebie w sobie pod stres. I tutaj też znowu mhm. mi się trochę chodzi, bo ja w poprzednim roku miałem taką robotę, gdzie miałem. Mm, bo no to pracowałeś po, po praktycznie dwa etaty do jednej pracy. Mm. Miałem na tyle duże ciśnienie, dużo stresu, że odbiło się to na mnie fizycznie. i Jeszcze do dzisiaj, pomimo że od, już w grudniu tam nie pracowałem, to do dzisiaj jeszcze mam tego echa mhm. i to fizyczne, czysto fizyczne rzeczy. A, psychosomatyka. Tak, to jest, to jest tak silne, tak silne są te powiązania. I na przykład Łali było tak, że ze stresu czy coś potrafiła, na, no, idąc na przykład się przewrócić z, poza słabła na, przykład, na chwilę. Na ze stresu sekundy, organizm samego. Organizm się po prostu wyłączył, no. zrobił reset i wiesz blue screen był. No i nagle pff, blue, screen. I... No, blue screen. Ale często było no. tak, że gdzieś tam idziemy i w sumie też było dużo stresu. W sumie ten rok, mimo tego, że jest ta pandemia, ja siedzę w domu od kilku miesięcy, to naprawdę ten rok jest jakiś taki w miarę spokojniejszy tak, niż tak, tak. zeszły rok. To była tragedia, tak, pomimo tego pandem pandemicznego też. stresu, nie wiem, czy u was też tak jest, czy pomimo tego, że ta pandemia, przynajmniej na początku, bardzo duży taki strach puściła na wszystkich. Nie, my nie oglądaliśmy telewizji, więc my nie byliśmy w stresie. Wiesz co, my też nie oglądamy, bo nie mamy, mamy telewizor, nie mamy telewizji, ale okay. e, no jednak się rozmawia z ludźmi, przecież masz znajomych, rozmawiasz tak, z nimi. Tak, ja żeby... wszystkich uspokajałem, żeby wyluzowali, bo umrą Właśnie. na zawał. Dokładnie, na. Dokładnie. na swego czasu, no szczególnie w zeszłym roku, dwa lata temu, no to było tak, że potrafiliśmy gdzieś iść z Markiem i Marek już się nauczył reagować w ogóle na to, że ja potrafię po prostu paść do kolan przed nim. I tak idziemy. I przynajmniej jakaś kobieta przede mną pada na kolana. Tak. No. No. na, na ciebie? I pamiętam też na uczelni chyba tak było, że stoimy, Marek parkuje, tam odstawia samochód, zamyka drzwi, ja stoję i Marek mówi do mnie tylko nigdzie się nie ruszaj. Po prostu. Odwraca się, żeby zamknąć zamek, odwraca się z powrotem, oli nie ma. Ola leży. Uła. Pamiętam, że jeszcze zostawiłaś mi ślady na samochodzie, takie pazury przeciągnięte. o No to grubo, grubo. No ale zobaczcie, naprawdę, jak bardzo, jakby nawiązując do tego, co Ola mówiła, jak bardzo e, psychika nasza jest powiązana z, e, z ciałem. Tak jak jego muzykoterapia, nie? Tak, tak. A to jest w ogóle piękny kierunek. Powiem Wam, że tak jak słucham, słucham tego i czasami rozmawiamy po prostu, ale się uczy na głos przy mnie, to wow, po prostu wow. I w ogóle studia bardzo fajnie poprowadzone, bo to jest praktycznie już w tej chwili 100% praktyki. Nie ma teorii, nie ma te... znaczy jest trochę, ale wszystko, czego dziewczyny się uczą, testują. Jakby każda rzecz. To jest coś takiego, że nie wiem, każde prawo fizyki testujesz na sobie. No, i też o tyle fajnie, że mm, ja ogólnie, no, akurat tak się złożyło w moim życiu, że ja w szkole miałam super nauczycieli i super klasę i teraz na studiach też mam super wykładowców i super grupę, bo mamy w grupie dziewięć dziewczyn, jesteśmy tak niesamowicie zżyte ze sobą, a, bo, tym bardziej bardzo nas żył w ogóle dr drugi rok, bo mm, przyszedł do nas nowy pan profesor, z którym mamy psychoterapię i psychiatrię i on przez pierwsze pół roku robił nami po prostu jakieś tam podstawy psychoterapeutyczne, czyli jakie są terapie, jak to działa i jak prowadzić. Powiedzmy tam pół biedzy, no bo psychoterapia to też jakby osobne studia są w ogóle. Ale na drugim półroczu stwierdził, że nic nas nie nauczy psychoterapii tak, jak własna grupa psychoterapeutyczna. Więc przez pół roku miałyśmy po prostu grupową psychoterapię, gdzie no wiadomo było umówienie, że nic co jest na zajęciach nie wychodzi poza te zajęcia. Więc tam no, po prostu takie historie były wyciągane gdzieś z rodzin, gdzieś z życia, że grały się łzy, był śmiech i tak dalej. No i to nas bardzo, bardzo zżyło. A u wykładowcy są o tyle fajni, że wszyscy to praktycy. Nie ma u nas osoby, która z nami miała zajęcia, która by po prostu tylko była na uczelni. Wszyscy mają swoje gabinety, wszyscy gdzieś pracują, jak nie w szpitalu, to gdzieś tam. Mają grupy, mają nie wiem, zajęcia w przedszkolach. Właśnie pani nasza od zajęć z dzieciakami, to ona ma normalnie swoje grupy w przedszkolach. Więc wszyscy, wszyscy, wszyscy po prostu mówili z życia, wzięte przykłady i to dużo dawało. Bo ja na przykład... W swoim życiu, niezbyt długim, ale no już wystarczającym, miałam chyba już <laughs> miałam już chyba dwóch nauczycieli i to jeszcze w szkole, nawet nie to, że na studiach, tylko w szkole, których uważałam za takich, którzy nie powinni uczyć, a, a to... tak to wszyscy po prostu... Byli doranym przyłóż, i, no, i sobie w ogóle, tak jak słucham, tak jak Marek opowiada, jak u niego wyglądały lekcje w szkole, jak słyszę po prostu od siostrzeńców, gdzie po prostu jego poloniska e, ma wiedzę sprzed iluś tam lat, i ostatnio to ja pisałam z nim pracę i moja siostra, w sensie jego mama. No to, to jest masakra. Ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że ktoś był niesprawiedliwy, z kimś się nie dało dogadać. Tym ale też... to nie masz co porównywać za bardzo, bo to wiesz, no właśnie, jak e, Marek chodził do szkoły, to musiał uciekać jeszcze przed dinozaurami. Więc... <śmiech> dobra, <śmiech> dobra po, chwili się, po chwili się zorientowałem. Ale też o tyle fajne są, nie wiem jak to teraz wygląda, bo przez te wszystkie zmiany w ośwacce, to też jest pewnie trochę inaczej, ale no, u nas było akurat tak, że my mieliśmy tak zwaną szkołę ogólnokształcącą, czyli to była szkoła dwa w jednym, że jednocześnie mieliśmy zajęcia z takie zwykłe jak w normalnej szkole i między normalnie zajęciami mieliśmy zajęcia muzyczne. Bo jest też bardzo dużo szkół takich, gdzie jest po prostu dziecko chodzi do normalnej szkoły podstawowej i potem idzie na popołudnie do szkoły muzycznej popołudniowej, gdzie ma zajęcia muzyczne południu. U nas to wszystko było poprzeplacane. I yy, no akurat tak trafiło się, że z mojej klasy, która miała na początku 24 osoby, do końca wytrzymało 9. Więc ja miałam po prostu 9 osób, które znałam 12, no w niektórych przypadkach po 13-14 lat. W jednej klasie to wszystko. Przez w ogóle całe gimnazjum i liceum mieliśmy jedną wychowawczynię. Wszyscy nauczyciele nas znali. My znaliśmy wszystkich nauczycieli. To jest w ogóle zupełnie inny klimat. Jeśli ktoś ma możliwość posłania dziecka do szkoły muzycznej, takiej ogólnokształcącej, nawet jeśli nie będzie grać potem, no bo wiadomo, można zrezygnować po tych pierwszych trzech czy 8 latach teraz. To jest coś niesamowitego. To jest zupełnie hmm. inna kultura nauczania. Te klasy są małe, nauczyciele mają czas dla dzieci. Yy, jednocześnie też no, uczą się tych muzycznych rzeczy, uczą się cierpliwości, dyscypliny. Yy, są w ogóle też bardziej wrażliwe, uczą się pracy w grupie, zupełnie inaczej niż takie dzieci w zwykłych szkołach. Więc no wow. I też jest coś takiego, że tak jak u nas było, czyli w jednym budynku były, była podstawówka gimnazjum i liceum, to e, bardzo często po prostu szkoła sama się wychowywała w tym sensie, że e, jeśli na przykład jakieś dzieciaki, jak my już byliśmy w liceum, jakieś dzieciaki z podstawówki gdzieś tam roz, e, rozwalały wszystko po korytarzach, biegały, krzyczały, to po prostu ktoś od nas szedł i mówił, że słuchaj, tutaj są zajęcia, tutaj ktoś ma lekcję, coś tam, coś tam i co pobiegaj na podwórko, nie biegaj tutaj. I, I tego w zwykłej szkole nie było. Nauczyciele nie, nie mieli czegoś takiego. No. W sensie nawet nie, nie byli aż tak potrzebni, w tym sensie, że nie byli wszędzie potrzebni. Bo u nas było dużo takich korytarzy, gdzie no, na tych głównych korytarzach to wiadomo nauczyciele mieli dyżur, ale u nas było też taki, jakby część taka szkoły zupełnie odsunięta, gdzie były tylko zajęcia muzyczne. I tam no, po prostu była potrzebna cisza. No bo wszystko się jednak niosło przez ściany. I tam się wszyscy sami plonowali. Hmm. A z czasem to już nawet dzieciaki po prostu wiedzą, że tam jak idziesz, to idziesz cicho. I tyle, no po prostu się nie odzywasz albo gadasz cicho i to jest takie miejsce, gdzie można usiąść i się wyciszyć. Ja tak wtrącę w takim razie. E, odpowiadam na pytanie Jacka, któreż to wcześniej się pojawiło. E, biały szum jest to rodzaj szumu akustycznego o całkowicie płaskim widmie. Jakby ktoś miał ochotę, zacytuję. Ja to, ja to, to słyszę cyfart. za każdym razem, jak Pola do mnie mówi o ślubie. <laughs> Dobra, I teraz, I teraz jadę właśnie z ciekawostkami. Czy biały szum jest bezpieczny dla twojego dziecka? Za I Jakieś tam badania naukowe były prowadzone przez doktora Harvey'a Karpa, który stwierdził skuteczność białego szumu w usypianiu noworodków. Eksperymentalnie wyszło, że grupa kontrolna tylko 25% dzieci samodzielnie zasypiało w ciągu 5 minut. W przypadku stosowania szumu białego to było aż 80%. O, dobra. E, więc Masz bardzo rosło? dużo. E, no to dochodziło do stu. E, tylko tak, a propos właśnie wszelkiego rodzaju zabawek i tak dalej, e, Biały szum prawdopodobnie jest dlatego skuteczny, ponieważ oddziałuje na nasze partie mózgu, które są związane z naszym rozwojem jeszcze płodowym, gdzie właśnie ten biały szum występował, ale to były częstotliwości najczęściej od 300 do 1000 Hz. Okazuje się, że na przykład suszarka do włosów, czy jakieś tam różne takie urządzenia, lodówka tego typu, one gerują, generują częstotliwości od 1000 do tysięcy herców. Wobec tego częściowo się pokrywa to całe pasmo. No tak, było pytać. E... No pewnie, A pewnie, że było pytanie, że typowe elektroniczne e, szumy, tak samo np. z telefonów komórkowych, z zabawek i tego typu rzeczy, one nie sprawdzają się, ponieważ ich pasmo jest najczęściej od 3000 do 22000 Hz. To są mniejsze Czyli mniejszej wychodzi, mniejszej wychodzimy mniejszej, już. Dziękuję. Ponad... Tak, wychodzimy już ponad to pasmo, które jest całkowicie bezpieczne. Druga sprawa, tutaj jeszcze e, było badanie odnośnie samych urządzeń. Okazuje się, że e, dla nas bardzo dobry szum jest, gdy działa na poziomie około do 50 decybeli. Czyli powiedzmy, jak wyjdziecie przed dom, to jest taki średni, intensywny deszcz. Mhm. E, niektóre zabawki mają głośnik, jak przyłożysz do ucha na poziomie 92 decybeli, czyli przejeżdżający motocykl. Jak e, szlifierka. O, kurde, tak, tak, Albo szlifierka. Norma dopuszczona przez Unię Europejską to jest 72 decybele. Przy czym 70 decybeli to tak jak wchodzicie do knajpy, nie wiem, gdzie jest bardzo duży szum. Do McDonalda, do którego wpadło właśnie 20 autobusów, yy, yy, jakiś wycieczek, nie? Albo ten wycieczek, on... co dzisiaj mieliśmy go w McDonaldzie z tyłu. Pojeżdżam no. <laughs> I się okazuje, że właśnie te urządzenia niby się sprawdzają, ale nie są dobre z tego względu, że są bardzo wysokie tony. To raz, bardzo często jest to za głośne urządzenie. Co ja A to jeszcze taka jest ciekawostka, że mózg cały prawidłowo się rozwija wtedy, kiedy ma w cudzysłowie bogate otoczenie dźwiękowe. No. Jeżeli trujemy dziecko tylko i wyłącznie szumem, może to powodować negatywny efekt długofalowo, ale jeszcze na to nie zostały przeprowadzone pełne badania. Na chwilę obecną lekarze, pediatrzy zalecają maksymalnie od kilku do kilkunastu minut dziennie takiego białego to szumu. Za e... Wow, przepraszam. <laughs> Ej, ja, ja tutaj nie, nie domagam technicznie, bo się zamyśliłem. W kurde. Nie, wiesz co. Ja biorę na siebie tą tą stronę techniczną. Bardzo chętnie, wiesz co, ja już dawno temu chciałem ci się dać do tego klucza i, i, i ja, ja bym się już tu. A no tak. No nie ważne. To ten. Nie, bo... Dobra, koniec za... artykułu, tyle. Możecie gadać. Zawiesiłem się, bo, bo nie wierzę, że Ola chodzi do McDonalda, po prostu. McDonald's to no, no, jest... McDonald's jest takie moje, wiesz... Mecca. Guilty pleasure. Jak to się mówi? Guilty pleasure. A, guilty, guilty pleasure. Małe takie. No. Nie, ja po prostu jestem uzależniona od nuggetców i od frytek z Maca. To jest... Coś, z czym nie walczę, po prostu. No jej no. A tak jeszcze Raz ktoś się wcześniej zapytał, ja już byłem ciekawy i sobie sprawdziłem. My się z Markiem znamy już ponad dwa lata. Ja mm -hmm. tego gościa w życiu na oczy nie widziałem. No, no drugi... Pod, na, na, na dwóch końcach Polski mieszkałem praktycznie. A, tak. No jakbyśmy chcieli do ciebie przyjechać, to no, chyba na dwa 700 razy. 700 km albo 800 kilometrów? Tak? O, matko, to kawał, no, kawał no, drogi. Sięsto no, w no. będzie. No, trochę ten, trochę ten. Ja tak, tak w ogóle olałem czata na YouTubie. Tutaj Ekstra Biznes mówił, że będą testować Starlinki. Furiat z Nocnego Radia witał się z nami. Również Floki z Nocnego Radia też się z nami witała, także witamy Was. Po, po prostu jakoś nie... Tak, zaskoczony jestem, bo myślałem... się, że cały czas Instagrama ja przeglądam. Nie, to już Instagrama przeglądałem, dałem wszystkim Waszym zdjęciom serduszko na wszystkich trzech profilach, z wyjątkiem jednego. Ja już otworzyłam, dlatego Ty już nie dostaniesz tych... A jeśli radnych. chodzi, właśnie, jeśli mogę, nie wiem, nie wiem, czy to będzie teraz na miejscu, czy nie, ale taki powrót do, do, do, do, do zdjęć, tak e, jest sobie zdjęcie zaraz kurczę, to ze skrzydłami, e, jest sobie zdjęcie na Instagramie, już otwieram i no. wrzucę na czata, no, no. e, 36 xp. Okay. E, takie ze skrzydłami i tam... zdjęcie od góry po lewej stronie. <laughs> Dokładnie. Dokładnie tak, ale szybsze jest troszeczkę. Yy, ogólnie to jest w ogóle ciekawa geneza powstania tego, bo te skrzydła, które są, yy, które są na zdjęciu nie są robione cyfrowo, nie są robione yy, jako postprodukcja, czyli, czyli obróbka, tylko tam faktycznie była listwa z kastoramy yy, metalowa, która miała 140 ledów, nie pamiętam ile, ale to metr 40 mniej więcej było i listwa, listwa z, taka jak nie wiem, kuchenne listwy LEDowe, gdzieś tam pod szafki, którą machałem, właśnie w taki sposób, żeby te, te, te skrzydła namalować. Fajny! I praktycznie, no to, to jest to, to białe? Stycie. Te białe? Tak. Wow! Tak. I praktycznie, co jest ciekawe, obróbka tam o tyle pomogła. Że z innych zdjęć, które już tam pustego, pustego studio, udało się poskładać bardzo fajnie wyglądające tło. Także to, to zdjęcie w oryginale nie wyglądało tak, trochę inaczej i też pamiętam, że chyba inny strój miała. Bo tam mieliśmy dwie wersje stroju i to jest przeklejony strój. Więc yy, obróbka, jeśli wiesz, co chcesz zrobić, albo na przykład, nie wiem, coś zobaczysz i chcesz, chcesz yy, ten chcesz jeszcze inny efekt uzyskać, to obróbką właśnie takie rzeczy możesz zrobić. To nie było absolutnie ratowanie, to było po prostu Tutaj akurat był jeszcze... ten problem, że namalowanie skrzydeł zajmowało 7 sekund około. Tak. I modelka nam też musiała wytrzymać te 7 sekund w jednej pozycji. Przy czym szacun ogromny dla Zosi. Ja, to jest po prostu moja wielka miłość taneczna. Eee, Zosia w ten sposób na pointach ustała 7 sekund, gdzie bruszyła tylko lekko ręką i głową, bardzo delikatnie. To był tam ruch na aparacie, widać, że to jest ruch o około centymetra. Dziewczyna jest tak umieśniona, że później przy niej to jest po prostu mięczak. No, super. Ostro, nie mogę znaleźć tego zdjęcia. Które to? Dobry. 36 EXP? Tak, EXP. No tak. Ja wiem, ja już zajrzałem na tego, ja już zajrzałem do leniucha. A żeby było jeszcze ciekawie, to też wam powiem, że jak sobie przewiniecie 36XP, jest a, just, okay. zdjęcie dużo, dużo niżej. Jest zdjęcie, tak, takie seria czarno-białych zdjęć. Eee, a może ja wrzucę jakoś, może mi się tutaj uda. Eee, to, co, ten, to, co wam to Co mówisz? Ze szpadlem i z twojego tołu. Tak, i to właśnie są, to jest ta seria, eee, gdzie... E, miały być dwie lampy, a tak naprawdę była jedna. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Mm, niech, Sorry. Niech ja tylko sobie to znajdę. Ale odcinek wyszedł Boje dzisiaj. Ło, grubo. <laughs> grubo. Tam urodzony, w czepku poczęty. E, jak to w kapitanie bąbi <laughs> było. Wrzucam, wrzucam wam fotę na, na tego tego, tego gdzie on jest. Gdzie jest Skype? Mm -hmm. No już widzę. Ja już Teraz ciach. E, tak jest, nie jest? Nie wiem. Już jest. Idzie. E, to zdjęcie miało być świecone przez dwie lampy. Finalnie właśnie Photoshop pozwolił to uratować, bo... E, jest osobne źródło światła na modelkę, która stoi w tle z tym przedganem. Mm -hmm. i osobnie światło idzie na e, tą parę. Tak. A Z łopatą nie, to jest akurat to, to co ja wrzuciłem. To jest to, to w pokoju. I tam z łopatą to było chyba jedno akurat źródło światła. Już potem na końcu zrobiłem tylko z jednym. Natomiast... Ha, na, na tym, na Skype'ie ostatnie zdjęcie w wrzuciłem. W każdym razie to wyglądało tak, że tak ustawiłem ich, żeby za bardzo na siebie nie nachodzili. Najpierw zaświeciłem z tego co pamiętam modelkę, która stoi z tyłu. Potem tę lampę przestawiliśmy. Ona sobie tam dalej stała, ale tak jako po prostu jakieś tam wypełnienie. Potem lampę przestawiliśmy tak, żeby zaświecić parkę i potem z tych dwóch zdjęć osobnych zrobiliśmy po prostu jedno zdjęcie tutaj Photoshop w ten sposób po prostu pozwolił na poskładanie, zrobienie takiego kompozytu więc no bo w sumie technikalia są ciekawe tylko dla tych którzy faktycznie gdzieś tam w tym siedzą bo to, to są takie niuanse jakieś ale ja fajnie czasami pozwolę. zobaczyć jak czasami widzimy jakieś zdjęcie i wydaje mi się, że, że nie wiem, że to jest gdzieś tam zrobione na przykład, nie wiem, babka jakaś w reklamie, nie wiem, rzuca się tam po piłkę, nie wiem, gdzieś tam ten kopniętą, a reszta tam bramka, boisko wszystko jest dodane potem, a to wygląda tak, jakby było faktycznie gdzieś tam robione na, na, na lokalizacji. Więc to jest ciekawe, bo właśnie w ten sposób Photoshop pozwala jakby poprawić, czy może nie poprawić, ale jakby opowiedzieć całą historię. Aczkolwiek, tak jak mówiłeś, robiąc normalnie dla siebie zdjęcia ja nie wyobrażam sobie tego, żeby po prostu siedzieć i napierdzielać lightroomami, photoshopami, no, wszystkim po znaczy, tutaj akurat ja jestem Tylko wobec... na nie. Obrobienia i na przykład większość zdjęć, znaczy tak, na Instagramie to ja w ogóle wszystkie chyba zdjęcia albo znaczną większość to no jednak to jest robione zwykłą lustrzanką i... Tam jest obrówka u mnie. Nie ma znaczenia czym przecież to No tak, tak, ale akurat tak się złożyło, że tutaj nie ma zdjęć z telefonu praktycznie. Ale, no tak, jak wrzucam gdzieś na Insta jakieś tam zdjęcia czy coś, no to e, dużo mam obrobionych, ale w tym sensie, że mm, wyciągam właśnie światło, bo też, no jakby ludzkie oko zupełnie inaczej widzi świat niż aparat. Aparat to jest, czy to w telefonie, czy w zwykłym takim aparacie, no to jest szkło plus elektronika plus oprogramowanie. I teraz jeśli stoję na przykład gdzieś na zachodzie słońca i widzę jakieś tam konkretne kolory, a aparat mi tego nie uchwyci, to potem mam obróbkę i potem mam te właśnie czy lightroomy w telefonie, czy inne tam programę. Żeby powiedzieć tą historię, którą tak, ty Tak, które pozwolą mi dokładnie odżarować to, co widzę. I tak jak rozumiem totalnie ludzi, którzy nie używają tego, no bo nie czują potrzeby, tak rozumiem też te osoby, które chcą skorzystać z czegoś takiego. Hmm. <śmiech> Tak, przesadzają. To prawda. Właśnie to jest to, że takie wyplasticzenie, wyplasticzenie straszne skóry wszystkiego. No I tak nierealne się to aż robi. No i też zresztą nawet te programy na telefon te termowe, one mają tak nieograniczone możliwości obróbki. Zresztą nawet ostatnio jak wrzucałam jakieś zdjęcie na Instagrama baletowego, mieliśmy fatkę, która nam nijak nie pasowała do wykadrowania w kwadrat. Bo akurat zdjęcie było w pionie, e, chcieliśmy wrzucić na Instagram w kwadracie i no ni cholery to mi nie pasowało. Albo była ucięta stopa, albo ucięta głowa. No, oczywiście i... dział marketingu narzeka na dział produkcji, tak, jak najbardziej. Dobra, słuchaj. Nie, nie przypominaj mi korporacji. Widzę, jak tam wracam. Tak, więc... no, I e, jest taka aplikacja do upiększania, taka, że tam możesz i dodać makijaż i podkreślić bardziej oczy, jakby rozjaśnić i wybielić zęby. Jest też funkcja do wydłużania nóg. O! Tak. Ale nie <śmiech> to funkcja do wydłużania nóg. Ale tylko nóg? Czy można też coś innego wydłużyć? Jest też pędzel, który możesz powiększyć cycki, jeśli o to pytasz. Aha, dobra. Słuchaj, słuchaj, za pomocą tego urządzenia może być świadszy i Jak powiedzisz telefon i tak będzie. Także chcesz, to może być i dłuższe i grubszy. I w każdym razie. A tylko razie... Marek. Jeśli będziesz chciał poprawiać, to tylko i wyłącznie z obiektywami typu makro. Dokładnie. No i sobie wymyśliłam, że skoro mam tą funkcję do wydłużania nóg, która jest niczym innym jak funkcją po prostu rozszerzania obrazu, to sobie rozszerzyłam boki zdjęcia tak, że mi w kwadrat pasowało. To jest I to fajne jest, wykorzystanie. To jest bardzo fajna rzecz, bo e, jakby tutaj dotykamy kolejnego tematu, czyli wykorzystania sprzętu. Bardzo często, często jakby, nie wiem, z, z racji tego, że wie zdjęcia, to znajomi wiedzą o tym, dostaję pytanie, no ale chcę kupić jakiś najnowszy aparat coś tam jaki mam kupić. I tak pytam się często robię jakiś tam background pytam się jaki masz teraz czego używasz jak często robisz zdjęcia i tak dalej. I najczęściej okazuje że ludzie nie potrzebują wcale tego nowszego sprzętu. Po prostu nie potrafią wykorzystać albo tego co mają mają tak tak tak. O sprzęt powinien się wymieniać wtedy kiedy już kończą się możliwości starego. Kiedy już wszystko wykorzystaliśmy, wszystko zrobiliśmy, ale, to co on potrafi. Tak, ale wiesz jak to jest, teraz nam wciskają kupisz sobie, A, kupisz, sobie kup, kupisz sobie najnowszy telefon dzisiaj, jutro ci będą mówili, że potrzebujesz już nowszy. Tak, ale wiecie co, to jest w ogóle ciekawe, bo często jest taka historia, że ludzie kupują sobie sprzęt, nie, lustrzankę za 7-8 tysięcy samobody to już jest niemało i tu już masz oczekiwania, że to będzie robiło super zdjęcia. Tu się nagle okazuje, że no cholera, ten iPhone robi ładniejsze zdjęcia przecież. A Ale iPhone dodaje filtr od razu z No automatu. właśnie, dużo teraz ludzie też zapominają albo nie wiedzą o tym, że jakby ogromną część tego, co widzimy na ekranie w telefonie, to jest po prostu software, to jest całe oprogramowanie i... Przecież iPhone normalnie, czy tam inne telefony, jak tak. jest ten tryb portretowy, to, to nie jest tak, że one robią rozmycie tła, tła tak jak normalny obiektyw, czyli tam powiedzmy, że sobie nie ustawiamy nie szans, małą tak. tak i jakby to rozmycie jest e, osiągnięte po prostu fizycznymi parametrami obiektywów, tam szkieł i tak dalej. Do iPhone po prostu, czy tam inny aparat sobie wykrywa obiekt, który jest najbliżej i na resztę dodaje po prostu elektronicznie rozmycie. I dlatego to się też ludziom podoba, bo jakby to przypomina i takie użycie normalnego powiedzmy obiektywu. Ale no na dobrą sprawę gdyby zdjąć całe to oprogramowanie to większość zdjęć byłaby taka sama. Mhm. Aczkolwiek no, tutaj ja jestem na etapie wybierania telefonu w ciągu kilku najbliższych miesięcy, bo obecnie mnie tak niesamowicie denerwuje, że to jest tragedia. Oglądam różne tam porównania no właśnie pod kątem aparatu, bo to się dla mnie najbardziej obecnie liczy, czyli aparat w telefonie. I no jednak tutaj trzeba przyznać, że no iPhone jakby chyba najsensowniej ma ogarnięte oprogramowanie do robienia zdjęć. A patrzyłaś? Ja tak. Jest takie fajne porównanie, teraz nie pamiętam kto dokładnie robił, jakiś anglojęzyczne, gdzie gość porównuje chyba cztery różne telefony, ustawia je w takim... Na takiej szynie. Takie. Taki, na takiej szynie właśnie mhm. i robi nimi wszystkimi naraz. Dokładnie te same zdjęcia, schodzi po schodach, nagrywa te same filmy. Mhm. Jest porównanie jakby obrazu po prostu wychodzącego surowego z aparatu. No i niektóre tutaj marki leżą po prostu i kwiczą, a niektóre się wywższczają, ale to wszystko to jest oprogramowanie. A tak z ciekawości, tylko zapytam, czy była w tym zestawieniu Motorola? Nie, mi się wydaje, że był chyba... Um... Ja się zdaje mi się, że oglądałem ten sam filmik, tam był że Galaxy, najnowszy Samsung, iPhone, mhm. chyba OnePlus, o ile dobrze pamiętam, i Sony, o ile dobrze pamiętam. Możliwe, ale mogę się mylić. Możliwe, że ja było tak coś takiego i... Jeszcze właśnie a propos fotografii takiej yy, bardziej profesjonalnej. Znaczy tu jeszcze może na początek mniej profesjonalna, ale... Kolejna rzecz, na której o... się zna. Jeżeli chodzi o aparaty i statystykę, na przykład y, zdjęć, które zostały rzucone na Flickra. Na czwartym miejscu mamy Nikona, na trzecim miejscu mamy Kanona a na pierwszym miejscu mamy jabłko. Była też statystyka dotycząca właśnie tych zdjęć robionych przez dziennikarzy, tych takich największych gazet, to znaczy tych wydawnictw internetowych. I faktycznie ponad 50% zdjęć, które trafiały na główne strony, to były właśnie zdjęcia robione przez iPhone'a, to, to była statystyka sprzed wielu lat Ale ja ci... iPhone 6. Ale ja ci powiem dlaczego. Przepraszam, wtrącę się. Myślę, że dlatego, ponieważ telefon ma się najczęściej pod ręką, a właśnie. masa ludu, masa ludu, tych wszystkich dziennikarzy, połowa z nas tutaj pewnie, znaczy z nas tutaj będących pewnie ma iPhone'a. To jest to, że tych iPhone'ów jest dużo i tacy dziennikarze pewnie też chcą być w tam w swoich kręgach super zarąbiści, więc mają tego iPhone'a i akurat mają pod ręką i dlatego tak jest. No. Tak, się. tak, ale Ktoś... bardziej mi chodziło tutaj o porównanie tych profesjonalnych aparatów yy, w zestawieniu Dobrze, z iPhone'em. Ja wiem, ja ten, rozumiem, rozumiem. Ja na głowę to. Mhm. To jest. W no ja bym dodał, że jeszcze jest jedna sprawa, że generalnie ten aparat w iPhone jest dosyć zbalansowany i ciężko, ciężko nim spierdoli zdjęcia i generalnie to prawda. generalnie no nie, każdy jest... może zrobić jakieś dos, dostatecznie dobre zdjęcia. Jak ktoś się lepiej zna, to zrobi lepsze. Ale to właśnie kwestia, że podzespoły są dosyć dobre, no i software software dodaje trzy razy drugie tyle, nie? Wiecie co, Ty tak naprawdę nie ma znaczenia czym robisz. Naprawdę nie ma znaczenia czym robisz. Bo, bo tak naprawdę zdjęcie robi ta bańka, która jest yy, takie dobre 20 cm za, za obiektywem. E, ale znaczy, profesjonalny sprzęt jest po to, żeby mieć pewność. No bo iPhone może, nie wiem, bateria ci może paść w iPhone'ie, może ci się, nie wiem, pamięć skończyć, może ci się chmura nie załadować, może wszystko, tak? No to jest po prostu telefon. On nie, jest, nie ma głównej funkcji robienia zdjęć. Robi je bardzo ładne, ale nie jest to jego główne zadanie. I ten profesjonalny sprzęt daje właśnie tak jak w tej fotografii ślubnej absolutną pewność. Tak będzie. Po prostu naciskasz spust i wiesz co się stanie. Masz absolutną kontrolę. zapocząć za poczucie komfortu, że pstrykasz i wiesz, że będzie, a nie pstrykasz i nie myślisz, kurwa, było czy nie było. No właśnie, to nawet nie jest poczucie komfortu, to jest po prostu pewność, bo ty dostajesz za to kasę, tak? Mhm. Bardzo często fotografowi ślubnemu y, sprzęt zwraca się w jeden sezon. Bo no... Ile, za to nie mało il, forsa. Ile ślubów ogarnia taki fotograf? To zależy, ale no, powiedzmy, że od kiedy się zaczyna ten sezon? Gdzieś tam od Wietnia. maja, kwietnia? No, od kwietnia robisz... Y, Powiedzmy, przynajmniej 4 śluby y, miesięcznie do października. No to, to sobie policzcie eee, razem. No wróć, razem? To razem. 20-25. nie może wyciągnąć. A, Ale moment, moment. Ale ty te zdjęcia robisz, a później je musisz obrobić? Czy ty dajesz ludziom. No, musisz obrobić. No czy to zależy, no bo. Są fotografowie, którzy robią za 500 zł i oddają materiał jak leci. Stu studenci. No, różnie, oj, różnie, różnie. Wiesz co, studenci chyba więcej zwracają uwagi na to niż, niż te takie powiedzmy stare legi. E, no. Natomiast e, obróbka, jeśli dobrze to ogarniesz, bo tutaj tak naprawdę cało, cały pies jest pogrzebany w przygotowaniu sobie tej pracy i usiądnięciu za przeproszeniem na dupie i, i zrobieniu tego. A jesteś w stanie obrobić ślub w ciągu pięciu dni. Taki, taki średni materiał. Czyli więc... tak. Dwa dni robisz, pięć obrabiasz i idziesz na kolejny ślub. Obrabiasz tak. później. Obrabiasz no. później. Znaczy, możesz pomiędzy ślubami też, to też, jest, też się oczywiście tak robi, ale powiedzmy, tam obrabiasz i oddajesz za jakiś czas. Dopiero to nie jest tak, że oddajesz po tygodniu. To 2-3 miesiące, nie? Do 3 miesięcy chyba. O matko. Jak z Mirasem gadałem, na przykład on robi akurat wideo, chociaż też robił no, zdjęcia. A to, to, to, to, to on ma w umowach napisane od 6 do 12 miesięcy, może czas trwania być na materiał. No bo on, on mówi, sobie robi że, po prostu nowe ale to tak. Nie no wiesz, miło, zachowuj, ale, ale mówi, klienta, że oddasz po 3 miesiącach, nie? No. no. Ale mówił też właśnie, że bardzo często y, na początku sezonu jeszcze się wyrabia i po prostu robi w miarę na bieżąco. Ale jak ma już tych ślubów na przykład 4-5 tak. w miesiącu, to już mu zaczyna brakować czasu. I on po prostu y, dopiero gdzieś tam w sezonie typu wrzesień-październik, jak już tych ślubów jest troszeczkę mniej, to on wtedy czasem nadrabia te z maja, z tak. czerwca. I dopiero wtedy im oddaje, dlatego właśnie tak to długo trwa. Jak, jak dobrze ogarniasz, to bez żadnych dotacji, bez takich rzeczy jesteś w stanie w, jednym, w jeden sezon zwrócić sobie całe zakupy sprzętowe. Mam, tak pytam tylko znajomego mam, który robi coś takiego, ale tak bardzo do skoku. Bardziej no. hobbystycznie on chyba nawet co to za bardzo hajsu nie bierze. Po prostu lubi tą zabawę i on mieszka w Irlandii, ale czasem lata mhm. do Polski i ogarnia te rzeczy. Mówił mi o czymś takim jak y, drony w czasie y, tak. właśnie, że drony znaczy, wchodzą w śluby już. Tak, to prawda, aczkolwiek to już słuchajcie, to już, to już jest film reklamowy, to już naprawdę to już się robi przesada, bo Raz, że fotografowie i filmowcy na ślubie bardzo często wchodzą sobie w drogę. I podejrzewam, że o ile z Mirasem byśmy się jakoś tam stali, by nie wstali się dogadać. myślę, że to też zależy. Jak patrzę po grówkach ślubnych, to są tacy, gdzie po prostu się dogadujesz. i Tak, ale jest ich mniej. To Bardzo często każdy ma na jakby swój cel Wiesz, gdzieś pytanie, tam. Pytanie, czy trafisz na Janusza po prostu tak, fotografii, tak. Janusza filmografii, że tak powiem. Czy na tak, po prostu... zgadza się. Ludzie no, jesteście na dobrą sprawę współwykonawcami, tak? oboje ja dostaję pieniądze od tego samego klienta, więc to... Tak, My tylko są to dwa różne zlecenia. Pamiętam. No dobra, ale no, jeśli chcesz, wiesz na przykład, że za pół roku możesz się spotkać no z tą tak, samą tak, osobą tak, tak. Lubię, w innym miejscu, no to... Albo na rozwodzie. Ja bym ja no. chciała zacząć imprezy rozwodowe. Ja myślę, no. że to byłby hit. I na przykład takiego jubilera z No, nie? Aha, właśnie, bo jest przecież firma jubilerska, jest, a my z Tobą chcemy założyć firmę jubilerską No. Ojejku. I co ona ma robić? Nie wiem, jakieś tam pamiątki, pierścionki takie pocięte o, z połówek. Aha, pierścionek rozwodowy. Rozwodowy, tak? dokładnie, no przecież kurczę. Jeszcze nie ma, nie ma zobacz, nie ma biżuterii rozwodowej. To Są jest, imprezy rozwodowe. Smutne, ale to jest smutne. Są imprezy rozwodowe i myślę, że to jest spoko. Zaraz, Są po... imprezy rozwodowe? Tak. Tak, są. Zaczyna być coś takiego. Ale na dobrą sprawę, no bo ja nie mówię o takich związkach, gdzie faktycznie ludzie się żrą i tam idzie no to dużym po no. podziałem majątku, dzieci na pół i w ogóle. E, Wiesz, lewo mogę. Dużo, dużo związków się rozchodzi, powiedzmy sobie, we względnym spokoju, jeśli ale. ludzie się dojrzały, no to we względnej, powiedzmy, przyjaźni. No to już mhm. troszeczkę się ostatni raz nachlać razem. Nie, no to... Czemu nie pożegnać się ze sobą? A mi się wydawało, po... że to nie jest razem. To raczej wygląda, że pan, że ta, ta kobieta, ona no tak. imprezuje z kimś, a on tam imprezuje z kimś. Nie, to, no to nie razem. A to mój wieczór kawalerski i nie, nie, Nie, nie, rozwodem. nie. Po ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta ta. rozwodzie. Takie coś. Już po ślubie. Nie, no, no już po rozwodzie. No, ale no, po rozwodzie. Tak czy inaczej, tak czy inaczej. Yy, no... Bo tak, wracając do tych dronów. No. Na dobrą sprawę, skoro są te drony, to znaczy, że klienci tego oczekują. Tak. Jeśli ktoś faktycznie. Ja widziałam dużo zdjęć ze ślubów e, dronami robionych. To się przydaje szczególnie na ślubach, gdzie jest mnóstwo osób. Albo panna moda jest na tyle duża, że się nie mieści w obiektywie. No, tak. uuu, uuu, uuu, uuu, to w Anglii by się przydało. To w Anglii, tak. No, ale jeśli na przykład faktycznie jest jakaś taka gruba impreza i chcą mieć wszystkich na jednym zdjęciu, no to niech poleci tym dronem do góry. Tak, to, to, jest, to jest tylko technologia wykorzystanie technologii. Natomiast. Jest Najważniejsze, żeby technologia tak. nie przysłoniła tematu. O, o, właśnie. Tak, się zasłaniać tym. I tak wszyscy zamiast yy, patrzeć tam na ołtarz, jak młodzi sobie ślub biorą, to, to patrzą na drona i, o! Ale no, w no, no, jest właśnie. strasznie przykre. Przecież zobaczcie ile na ślubach. Mimo tego, że jest fotograf, mimo tego, że często też jest filmowiec, to ty zawsze ciotki, kuzynki, przyjaciółki, czy coś tam, telefon i po prostu na parę młodą. Po cholerę. To chyba, kto to mówił? Eee... Jezu, jak to, ja to mogę Louis, Louis K. K. to mówił. Słuchajcie, eee, że jedziesz na przedstawienie swojego dziecka, wyjmujesz telefon i przez ten małutki ekranik patrzysz na fajne rzeczy, które dzieją się 5 metrów przed tobą. No ale mm -hmm. dlatego mi się bardzo podoba pomysł taki, jak na w są zaproszenia ślubne. Jest taki po prostu przekreś przekreślony telefon komórkowy i prosimy o nieużywanie telefonów podczas ceremonii, tak. podczas ślubu. Od tego jest fotograf, wy macie, dob mm -hmm. wy macie się dobrze bawić. Bardzo I, ważne. To mi się tak podoba jakby wyłączenie tej elektroniki. Wiadomo, że czasem ktoś tam chce zrobić sobie zdjęcie z facetem czy z przyjaciółką. Po prostu spoko. Tylko to nie może być tak, że jest. Yy... Ale są fotobudki od tego, na przykład no, i są też o, ale te to Polaroidy. To jest super fotobudki, są te. No, no fajne, fajne. Tak no to niech to no. będzie coś takiego, a nie że, że tu wszyscy z tymi telefonami i. No, no bo to, zamiast trzymać, to Zaczyna nie... się pojawiać nowa branża. E, t... Tutaj widzę niszę dla ciebie, Marku. No. no. Już się e, fotografia funeralna. <laughs> wow. Nie, a poczekajcie, poczekajcie, nie, moment, moment, to nie jest absolutnie nowa branża, to nie jest nowa gałąź tego, to, to jest od lat, odkąd istnieje fotografia, na pewno ta. jeśli pogrzebiecie, jeśli zapytacie dziadków, to znajdą, wyciągną wam zdjęcia yy, pogrzebowe. Też ja mam zdjęcia takie tam, umy w albumie, którego no, poczyta... mój pra... dziadek, dziadek, ojciec, halo. Halo? leży gdzieś tam po prostu przygotowany, leży ubrany i cała rodzina zbiera się dookoła. To, to było i nie wiem tak. w sumie, dlaczego tego nie ma. Zrób teraz. mi zdjęcie babcią, z babcią, w końcu taka umalowana ładna leży. Ale to jest takie pożegnanie się z tą osobą, zapamiętanie i właśnie w taki elegancki wystawny sposób. No, na, swoją, na swój sposób jakiś tam wystawny. Okay, ja ja bym nie... chciał, żeby Ola wróciła do tego, o czym mówiła, jakbyście mogli. A o czym ja mówiłam? Już no bo już... w właśnie Krzysiu, przyszedłeś. I przerwałeś, no. Bo, bo ci się wymyśliła... Bo tak naprawdę... Wymyśl sobie jakąś o, e, tak naprawdę. Nie... Mu, Mówi, ty, mu... On siedzi z telefonem im... i <śmówi> Nie... <śmówi> mówiłaś... Zbyt mówiłaś... Mówiłaś Ola... Ola mówiłaś o tym, że cię o, wkurza o. bardzo w, y, to, że wszyscy z tą elektroniką w rękach chodzą. Prawda. A kurczę. Wiecie co? Jedna rzecz. Mam dobrą przyjaciółkę, taką. jest dużo młodszą, dużo młodszą dziewczyną, ma cudowne serducho, jest wspaniałą dziewczyną. Eee, kochana, naprawdę. To jest praktycznie moja rodzina. Bo, Która bo... to? Monika, no. Ona się... cię zabije. Masz szczęście. Nie. Natomiast y... to jest, no mówię, to jest praktycznie moja rodzina. I bardzo długo mieliśmy coś takiego, że nie wiem, jak ona gdzieś tam w Poznaniu mieszkała i pracowała, to przyjeżdżała tutaj do, do nas. No i yy, yy, idziemy na kawę i co chwilę jakieś tam, co chwilę po prostu, co dwie, trzy minuty bierze telefon do ręki i coś tam, coś tam sprawdza, coś tam odpisuje. Ile ma lat? Które, któregoś razu się wkurzyłem po prostu i powiedziałem tak, wziąłem telefony oba, mój i jej. Jej położyłem ekranem do dołu na stole, swój ekranem do dołu na jej telefonie. Mówię: słuchaj Monika, umówmy się, kto teraz weźmie telefon do ręki płaci za obie osoby. O! Dobre. Przeważnie ja, bo ona jest młodsza, miała tak, No wypłaty. sponsorem, tylko Tak, właśnie to bez sensu ten sponsoring jest. To jakaś głupota. Eee, tyle kasy wydajesz i nic z tego nie masz. W każdym razie e, było coś takiego, że no, mówię, wiedziałem, że ona tam za, za dużo jakoś nie zarabia. Mówię, dobra, zrobimy to. Zgodziła się więc ja jeszcze dobrałem sobie drugą kawkę, jeszcze ciasto, jeszcze jakiś napój, a to jakieś tam mate, coś. mate chyba 12 zł za butelkę kosztuje. Eee, I u mnie było chyba coś koło 60 zł na kawce. Eee, u niej chyba, nie wiem, 7. Wow. Siedem telefon. No Słuchaj Monika, umowa jest, umowa. Jeszcze kolega prowadził kawiarnię, więc przyklepał to wszystko. Mówi, ja od marka pieniędzy nie biorę, Monika, płacisz? Nauczyła się bardzo szybko, żeby po prostu porozmawiać, bo przecież kurczę, tyle się nie widzimy, gdzieś tam rzadko się spotykamy, jest dużo do nadrobienia, do nadgadania, to ten telefon przeszkadza. I od jakiegoś czasu widzę taki trend, że już, nie, już coraz mniej jest tych, tych młodych ludzi, którzy gdzieś tam siedzą. I Ale to, to, to coraz więcej starszych jest. A to też ja tak. Mam coś takiego na przykład, że jak przychodzę do rodziców w sumie z tobą. I to zawsze jest tak, że my we trójkę gadamy z moją mamą, a mój tata bardzo często siedzi na telefonie. No panienki ogląda jakieś. Tak, panienki. No Aha. ja już czuję taka wkurzona czasem, mówię, słuchaj, tato, wiesz, ty sobie odłóż ten no. telefon. My pójdziemy za chwilę, przecież nie jesteśmy u was często. Pogadaj z nami, to no. potem to zobacz. Bo to jest takie trochę uczucie, jakby cię ktoś lekceważył, że tak by przyszedł. No. To, to... ale mi się wydaje, że to jest coś takiego jak z, z telewizją, bo bardzo Długo było takie przekonanie, że a, wy tyle na tym telefonie siedzicie, tyle przed tym komputerem nic ciekawego nie robicie, a sami rodzice po prostu... A siedzą... sami na kanapie przy telewizorze, nie? Tak. Dokładnie. A tutaj to... plan, tutaj jeden z dziesięciu, tutaj coś tam, tutaj coś tam I... ja, ja, się po, ja się pochwalę. Nauczyłem się, nauczyłem rodzinę, że jak do nich przyjeżdżamy, to wyłączają telewizor. O właśnie. Dobra. Super. Nie, no to tak, właśnie mnie denerwuje, jak gdzieś tam sobie. przyjeżdżamy do znajomych czy tam do rodziny i telewizor warczy non stop w tle. Może kawkę, może herbatkę? Nie, tylko gdyby ciocia wyłączyła telewizor. No właśnie. No ale jak to tak? No to... Kole, Kolen, nie będziemy słuchać! Hmm. To zaśpiewajcie te kolendy. No, dokładnie. U nas było coś takiego, że... Poczekajcie, tej Oli kontynuować, bo już zaczynasz mówić, jak ona mówi. Przecież całe życie tak wygląda. Wszystko jest przerywane w tym związku. wiecie, że nie będę ci więcej przerywał? Powiedział, przerywają jej. Dobra, już nigdy więcej ci nie przerwę. Dobra, to zaraz minia, to już? Dobrze. Mnie strasznie zawsze bardzo bolało to, że ja grać umiem. Moja mama umie śpiewać, moja siostra umie śpiewać i nawet swego czasu ze mną pogrywała. Eee, I nikt z nami nigdy nie chciał śpiewać kolęd. I pamiętam, że za dzieciaka, jak e, miałam taką fazę, że zagram babci kolędę, to grałam babci kolędę, po czym przyszła ciocia i mówi Ola, nie rzępaj na tym pianinie, bo nie boli głowy. Ole! To jak, jezu, ja oh. 9 lat, Jezu, jaka ja zaryczana po prostu. No oh. bo, bo jak to, ja ładnie grałam, ja wiem, że ładnie grałam, ale to jest coś z tego pokroju jak któregoś razu. Dokładnie tak wiem co powiesz. O, Marek mi kupił Kalimbę z Aliexpress. To, to jest takie urządzonko po prostu. Taki instrument fajny możecie zobaczyć sobie gdzieś tam. Bardzo ładny, przyjemny dźwięk. I akurat Marek grał chyba z Grzesiem, z Mirasem w kółka, czy coś tam. Ja sobie przydągam i ktoś tam, nie pamiętam, kto to był. Że, kto ten tak grzymboli na tych cymbałkach? <grym grym> to był jedno. Ja. A dwa, jak sobie też śpiewałam któregoś razu, to też kto tak wyje. Ale to jest chyba tylko po to, żeby cię striggerować, bo nie wierzę. Nie, wiem, ale... nie to, to pamiętam, że chyba to było wtedy tak jakoś, nie wiem, no, ale U... chłopaki z piwkiem siedzieli, no to... Udało się im to na tyle, że już nie śpiewam. <laughs> Szkoda. To. Nie Więc, ma jak zabić w mogę wam dać namiary. Mam, znam człowieka, yy, który no. robi własnoręcznie cytry. Oh. O! Ko. Tak. O Jezu, to musi być tak. Lutnik, o kurde. Fajnie. Koleś jest y, zawalisty, koleś w ogóle jest Leniuch nie uruchamiaj się, jest księdzem. Jest księdzem i był w zakonie. Był w takim zakonie, w którym się milczy. No, muszę tak, dostał, księdzem, dostał księdzem, poszedł do zakonu, poczuł takie powołanie i tam 12 lat, że tak powiem, w milczeniu, i tam nauczył się robić cytry. No, w sumie co miałem... innego robić, jak nie możesz pogadać? No i naprawdę robi fajne cytry, tylko że to włąży mieszka. Nie, nie wiem, znaczy gdzie teraz. Przynajmniej mieszkał w Łomży, kiedy ja go poznałem. I no, to jest taki bardzo oryginalny sprzęt. No, to jest prawda. Nie, to jest instrumenty lutnicze są cudowne. To nie jest taka dusza, przecież u mnie kilka osób ma instrumenty robione na zamówienie. To jest podpasowane pod po prostu grającego. Mhm. Tam się pamiętam, że ogólnie proces na przykład tworzenia tych skrzypiet czy altówki, to wygląda tak, że jedzie się najpierw do lutnika, mówi się jakiego dźwięku, dźwięku się oczekuje, wybiera się chyba drewno nawet, potem jak już jest instrument prawie skończony, to się jedzie, mówi się czy dźwięk jest taki, czy coś tam, czy pasuje, czy nie. Jezu, to jest piękne, po prostu mm. dopasowuje się instrument do duszy na dobrą sprawę. No to grubo, bo to jest przedłużenie twoich emocji. No, ale tak, no bo... Pianiści mają o tyle problem, że gdzie nie pojedziesz, to grasz zawsze na innym instrumencie. No nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, że jak jedą na koncerty, to biorą ze sobą fortepiany. Mm -hmm. Aczkolwiek chyba Christian Zimmermann, taki jeden z bardziej znanych, wybitnych polskich pianistów, on miał swoje fortepiany i woził je ze sobą. Mm -hmm. Coś takiego było. I jeszcze miał fortepiany chyba dopasowane do bardzo często do kompozytora, bądź do epoki, na której grał. Wow. No. Bo to jak rozkręcisz i złożysz, to powinieneś trzeba znowu nastroić, nie? Tak, tak, za każdym razem. Mhm. Poza tym... Mm... Bo to, to jednak się ruszało. Się... Jednak Właśnie, tam mechanicznie to były to ruchy. To jest straszno, jednak. No więc to drewno, tak. jak będzie zimno, no to o... instrument się przestroi. Ale To chyba je jakoś tam... Chyba gdzieś widziałem filmy, gdzieś na Galileo, czy coś było właśnie chyba o transporcie fortepianów. Tam je specjalnie zawijają w jakieś specjalne tam maty. A, popty, też w ogóle to... się od... Wszystko, co można, to się w ogóle zdejmuje. Czyli odkręca tak, się tak, wszystkie klapy, tak, tak. odkręca się... Nie wiem, czy się wyjmuje klawiaturę. Jak ja przewoziłam pianino, to miałam cały mechanizm praktycznie wyjęty. Ale wiesz co, na tym, na akademii, jak wpakowali w Timeway'a z któregoś tam dyplomu, czy czegoś, Gość, w ogóle to było bardzo ciekawe, bo facet przyjechał, przyjechał jakąś skrzynią i miał robota. Praktycznie położony był fortepian na boku, na tym robocie i zdalnie sterowanego robota. go miał wszedć sobie po prostu z tym z joystickiem Wow! i wjeżdżał na rampie. Ta rampa też się wysuwała tam z ciężarówki, też na, na, na po prostu zdalnie, było mhm. przygotowana już. I... A ty ja tego nie widziałam. No bo ty byłeś tak. na zajęciach, ja ten, ja wtedy, wtedy sobie tam patrzyłem ten. Ja nie mogę, po prostu to, jak teraz jest to wykorzystana, ta elektronika do, do, do, w ogóle, technika do, no do Poza transportu. tym, no to jest w ogóle lite drewno, więc to waży cholernie dużo. Jak, no. e, ogólnie ja u siebie tam, u rodziców w mieszkaniu miałam dwa pianina. W sensie najpierw jedno, potem drugie i za każdym razem, jakie wnosili, no to trzech, czterech facetów, bo to przecież waży cholernie dużo, lite drewno Pienino chyba 400 kilo, prawda? No około, też zależy od drewna, I tam masz jeszcze płytę tą rezonansową, to jest lity po prostu metal więc trzeba to wnieść wszystko, więc to co się można odkręcić, to co można zdjąć, to się ściąga no mhm. po jest jeszcze cięższy, cięższy, więc A. na pewno odkręca się właśnie tą górną największą klapę, odkręca się wszystkie nogi. Wydaje mi się też, że się wyciąga klawiaturę, ale tutaj już nie jestem pewna. No i na boku się przewozi wszystko. Kiedyś... E, chyba... przeprowadzka. No bo, w ogóle w pianino. Bo... Gruba sprawa. Ja jeszcze... Pianino Mam taką starą legnicę do przywiezienia. Oh. I znowu będzie trzeba usiąść i stroić. A ten... A no to taka historia trochę rodzinna, bo siostra sobie wzięła do Krakowa pianino. Mieliśmy taką legnicę i stwierdziła, że ona chce ją tam. No to jej przywiozłem, nastroiłem i okej. Okay. Rozstała się z chłopem i teraz trzeba z jego mieszkania wywieźć. No. Do ale że ona nie ma swojego mieszkania, no to pianino na szczęście przyjeżdża do mnie. O, ale, ale będę musiał teraz na wakacjach właśnie przywieźć. A pianino tak, no to ja mam akurat taką malutką legnicę. To ona tam ponad 200 kW to myśmy w czterech go wrzucali na przyczepkę. No, ale niestety musiało jechać na przyczepce. Trudno. No, każdy nie ma profesjonalnych. profesjonalnych. Boże, nie? <laughs> ale, wie, ale jak jest to gdzieś na jakimś wysoko, czy coś, to to chyba przez okno się to, to transportuje. No, bo... U mnie na przykład dźwigiem. jedna ze znajomych, która miała dom, ale akurat fortepian mogła mieć tylko na pierwszym piętrze, to dzik przyjechał przez okno. No. No tak, tak, no bo to po żadnych, po żadnych schodach czy coś, Nie, nie wyobrażam nie, nie, sobie. Nawet w po schodach to jest ciężko, no bo to jednak są te zakręty i... Tak, dokładnie. Ciężko a tam zmieścić, a parterze to już w ogóle dźwigiem, nie? Mhm. No. no. Dlatego najlepiej mieszkać na parterze, bo właśnie... Pod mostem. Pod mostem. Pod mostem. Nie, się zepsuje, bo to jednak temperatura, śnieg, deszcz i tak dalej. Nie. No. Ja w ogóle... O nie. Uwielbiałam zawsze pianino po zimie. Po takich albo bardzo zimnych, albo bardzo ciepłych miesiącach. Bo po zimie wydawało mi się, że pianino jest takie ostrzejsze w brzmieniu. Takie właśnie też bardziej świetliste. Może to kwestia jest po prostu drewna, że ono się... Wilgotność powietrza też się zmienia przecież, więc tak, drewno też się ale na nazywa. zimę mam wrażenie, że trochę drewno się tak kurczyło. Mhm. Rozumiem. i dlatego jakby bardziej może odbijało ten dźwięk, nie chłonęło go tak bardzo, a na lato to ten dźwięk po prostu miałam wrażenie, że tak wsiąkał. No, o tyle fajnie było, że moi sąsiedzi lubili, jak ja gram i dopiero na ostatnim roku to czasem tam sąsiedkę przychodziła, że słuchaj, Ola, ja bardzo lubię, ale już mam dość. <śmiech> znaczy, no bo, tak, dopóki się tam grało jakieś miarę spokojne utwory, na no to pół Ale jak a ją i... Marek zdenerwował... No, ale no ja, jak się <t awesome> potem nagle wchodziły utwory, które na przykład miały jedną sonatę, Batemena, która trwała 40 minut, to jest 40 minut grania non-stop. To ty masz Więc, kondycję. No, ja rozumiem, a to, a że... trzeba przećwiczyć ze 3-4 razy. No, znaczy wiadomo, że rzadko się gra cały utwór w całości, no to w trakcie mojego ćwiczenia w ciągu dnia to może dwa razy było tak, że... W sensie dwa razy w ciągu ćwiczenia grałam pełny utwór, a tak no się ćwiczy fragmentami, no bo się można szaleć. A pytanie mam do ciebie, Olu. Yy, oglądałaś film z 2018 roku, Green Book? Nie, nie, nie, nie. To polecam. Okej, okay, dobra. Ja w ogóle... No raz, że jestem straszną sierotą, jeśli chodzi o filmy, bo ja nie pamiętam, co oglądam. Zasypiam na tych filmach, chciałaś powiedzieć. No Zasypiam też, ale mam kilka takich filmów, gdzie wiem, że je oglądałam. I jak je zobaczę, to ja wiem, powiem, że ja to widziałam, ale żeby tytuły powiedzieć, nie. Aktorów to, też nie pamiętam, nic tam. Może Ci przypomnę, to jest o takim gościu z Bronxu, takim jakimś gangusie, który ym, z biegiem okoliczności pewnym zostaje szoferem dla muzyka pianisty i jeździ z nim przez najbardziej rasistowską część Ameryki, a muzyk jest murzynem. Obejrzyj. O, i tam też ma swoje fanaberie, bo gra tylko na takim i takim fortepianie i w ogóle y, kapitalny, oglądałem to, w zeszłym fajnie. roku z żoną fantastyczny film, Green Book się nazywa z 2018 roku ja już wysłałam, będę pierwsza tak. jak tak. zwykle y... no dobra panowie i pani I panie. jak już maglujemy znowu ole to ja mam bardzo, bardzo pytanie wracając do muzy muzykoterapii tak. To patrzyłem, dużo było objęte odnośnie stresu, migań i tak dalej. To masz jakieś dobre polecenie, jaką muzyczkę, właśnie w przypadku migań, czy jakiś ból głowy, takich, tego typu rzeczy? To hmm. ciężkie pytanie. No, bo to też kurczę, bo ogólnie tak, no zawsze ja mówię, że to zależy, jak leży, zależy od człowieka, bo przed doborem muzyki zawsze powinien być wywiad co lubisz, czego nie lubisz i co Cię relaksuje, co nie. Ze swojej strony... No tak mniej więcej ogólny kierunek. No, ze swojej strony mogę bardzo, bardzo polecić e, Debussy'ego. E, tak. Szczególnie muzykę fortepianową, jakieś preludia. A no, po prostu napiszę na czacie kilku takich kompozytorów, gdzie bardzo fajnie, przynajmniej na mnie tak z, działają. Erik Satie też będzie bardzo fajny. Hmm. Dworak. E, Chopina też można wykorzystać, tylko no, przy Chopinie to jest, trzeba poszukać takich utworów tych spokojniejszych, więc z Chopina bym poleciała w jakieś nokturny fortepianowe albo preludia. Ale to pytanie, co, czym się różni preludium od tego, o czym mówisz drugim, nocturnym? Ja informatykiem jestem, ja nie jestem grzesiek, Hej. nie znam się. E, ogólnie to tak, no to właśnie te preludia nocturne to są nazwy gatunków muzycznych. Mhm. A, I każdy z tych gatunków ma jakieś cechy charakterystyczne. Okej. Okay. Um, ogólnie, a, no. Chopin tworzył już w takim dość bardzo muzycznie rozwiniętym świecie, bo to był okres romantyzmu, więc ani tam religia za bardzo nie wchodziła w twórczość. Bardziej się już tworzyło dla samej sztuki, dla ludzi, dla sławy, a nie po prostu e, ku chwale Boga, tak jak to było przez bardzo długi okres. Mhm. I teraz tak. E, ogólnie preludium jako nazwa, to jest wstęp do czegoś. No tak. U Chopina preludia to były takie jakby samodzielne, takie miniatury instrumentalne, czyli to są krótkie, najczęściej kilkominutowe utwory fortepianowe. Zwykle dość spokojne. Natomiast nokturny to też są miniatury fortepianowe, ale nazwa nokturn podchodzi o chyba pieśń o nocy. Albo not na pieśń, coś takiego. I to są bardziej sentymentalne takie utwory, bardziej wrażliwe, emocjonalne. Mhm. Więc ogólnie jest coś takiego, że no jak się tego słucha, jakby nie znające bardzo twórczości, kompozytorów, to się nie rozróżni, co jest nocturnem, co jest preludium i tak dalej. Wiadomo, że jak ktoś siedzi i słucha. Bardzo dużo, no to po prostu pamięta poszczególne brzmienie utworu, więc e, będzie umiał określić, co to jest, co utwór. Natomiast, no, te, właśnie nocturne preludia Chopina są takie spokojne, delikatne, wyciszające. E, Przede wszystkim, czyli przy tym pierwszym kompozytorze, co napisałam, on też tworzył bardzo ładną muzykę fortepianową. To jest kompozytor francuski przełomu XIX-XX wieku. On tworzył w nurcie impresjonistycznym, co możecie kojarzyć na przykład z malarstwa. I jego twórczość to są właśnie takie łapania chwili. Bardzo fajne przyjemne rzeczy. Możecie kojarzyć taki utwór jak Claire de Lune. To jest... Polecam na harfę, Jest cudowny po tak, prostu. Tak, jest super wersja na harfę. Mm. To jest coś takiego, w sumie, jeśli mówicie, to jest coś takiego, co płynie po prostu razem z, z rytmem serca. To, to, to po prostu z oddechem z serca. On bardzo pomaga się faktycznie uspokoić. Jeśli coś, znaczy, tylko to nie jest coś takiego, co możecie posłuchać, jak jesteś, jesteście w takim momencie wysokiego stresu, gdzie coś Was wkurzyło. I, I to ciśnienie jest takie nabuzowane, to, to, to po prostu trzeba się uspokoić. Ale potem, żeby, żeby to wszystko wyprasować ładnie, żeby to, to, to dopłaszczyć, powiedzmy, gdzieś mm. ten stres, no to, to, to jest bardzo fajne. Warto też pamiętać o tym, że mm, e, jeśli jesteśmy zdenerwowani, czy źli, czy smutni, to nie ma co na siłę słuchać utworów, które mają nas wprowadzić w zupełnie inny nastrój bo to nie zadziała i jest też nawet taka technika muzykoterapeutyczna, która powoduje, że dochodzimy do określonego nastroju bądź określonej aktywności u pacjenta poprzez jakby stopniowe zmienianie muzyki. Czyli na początek, jeśli ktoś jest załóżmy bardzo aktywny, no to pierwszy utwór, jaki prezentujemy, będzie dopasowany jakby do tego poziomu aktywności. I potem dobieramy na przykład 3-4 kolejne utwory, które nam obniżają tą aktywność do tej naszej pożądanej. I też nie jest powiedziane, że ona od razu zajdzie. Czasami to będzie, jeśli na przykład ktoś ma ADHD, no to to nie jest powiedziane, że od razu to zadziała. To często jest kilka zajęć dopiero, gdzie faktycznie doprowadzimy do tego stanu aktywności, który chcemy mieć i tak samo w drugą stronę, jeśli ktoś jest smutny, to nie włączymy mu nagle jakiejś takiej wielkiej, super pozytywnej symfonii czy innego utworu, gdzie orkiestry po prostu jest mnóstwo, wszystko jest głośne, wszyscy po prostu śmieją się i krzyczą z radości, tylko najpierw spróbujemy odwzorować jego nastrój poprzez na przykład włączanie właśnie jakiegoś nokturnu, które zwykle wydają nam się smutne, no i stopniowo, stopniowo w każdym utworem po prostu będziemy e, Wyciszać. poprawić na nastroje. Tak, tak, tak. tak. Okay. Nie wiem, kom, komu tam coś gra w tle. Ale to właśnie jest Claire de Lune i jest przepiękne. Okay. Tak. A mówię, a na harfie to już jest po prostu. Jest też piękna overfiel. wersja na harfę. A w ogóle, jeśli ktoś jest ciekawy, bardzo fajne są często na YouTubie takie kilkugodzinne składanki określonych kompozytorów. I można jakby przejść przez całą twórczość poszczególnych, e, poszczególnych twórców. To, co tam drugie wysłałam tego Ravela, Pawana pa dla zmarłej Infantki, nie wiem, czy znajdziecie po polsku nazwę na YouTubie. Spróbuję znaleźć wersję po francusku. To Ma Marek nam tam robi tła muzyczne. Nie. Yeah. To kto, kto? francusku jest ponoć, z tego co widzę, Pawen por une infante de Dokładnie. Wsz wszystko pięknie, Aresie, do kochany, tylko wyłączaj mikrofon, jak słuchasz muzyki, bo nam tu zwracasz. A to nie ja, ja mam słuchawki, to ode mnie nie, to nie idzie na mikrofon. Grzesiu, ja, to Grzesiu, bo pe, pewnie, pewnie no on tam radny. zaraz będzie, będzie się wymążał, że Ale coś widzę, tam. że jest na YouTube normalnie, to jest Pawona dla zmarłej infantki. A, no to dobrze. To jest. jest. E, w sumie, no, ciężko też im tak stwierdzić, bo ja jestem zwolenniczką właśnie rozmowy tego, co kto lubi i e, na przykład włączenia kilku przykładowych utworów, żeby sprawdzić, czy to się podoba, czy to się nie podoba. I jakby wtedy ta osoba może ocenić sumie... gatunek, który najbardziej pasuje i mi też to dużo daje, bo tej muzyki jest tyle i ona jest tak różnorodna, że jednego będzie uspokojało po prostu jakieś super właśnie ciche, spokojne utwory, a druga osoba odnajdzie ukojenia w bardzo głośnych, jakichś takich wielkich ciałach symfonicznych. Zobacz, jeśli ja na przykład jestem wkurzony, to czasami puszczam sobie Phantom Antichrist. To jest po prostu metal, ciężki metal. Mm. A ciebie ten utwór zawsze w no. znaczy, bo Ja też jestem w ogóle strasznie spaczona pod względem klasyki. W tym sensie, że ja mam bardzo silnie wyrobiony już gust muzyczny i mnie na przykład większość utworów tych takich bardzo popularnych, klas klasycznych denerwuje. Dlaczego? Prostujesz... Chyba to jest kwestia tego, że ja się tyle tego nasłuchałam w szkole, że już mam po prostu dosyć. Przejadło jest... się. Tak, bo ogólnie... No, po oprócz tych ulubionych resztat ciągle ciutmo może irytować, tak? No, no, Poza tym, no... Mm, Im więcej się słucha tej muzyki, tym więcej się oczekuje yy, od niej. I tak jak na przykład bardzo popularne są yy, Mozarta, tak zwane, to eine kleine Nachtmusik. Yy to jest jeden z takich popularniejszych utworów, no to ja szanuję, ale po prostu no, mam dość, tak samo no, nie przepadam za mocarniem i no, nie, mo nie mogę po prostu za dużo go słuchać. E Poza tym w trakcie kształcenia ogólnie muzycznego w szkole muzycznej, przynajmniej tym trybem, którym ja szłam, to zawsze jest coś takiego, że w ciągu roku są tak zwane testy słuchowe. i One polegają na Aha. tym, że mamy określoną ilość utworów klasycznych do przesłuchania i potem mamy w sumie taki test, nie wiem, egzamin można to tak nazwać, że nauczyciel włącza fragmenty utworu najczęściej ze środka i trzeba rozpoznać co to jest za kompozytor, co to jest za utwór epoka. jaka to melodia. Do, dosłownie to jest jaka to melodia w wersji po prostu muzyka klasyczna i e, no wiadomo jak się jest w szkole, szkole podstawowej, no to tych utworów nie jest za dużo i są zawsze te najpopularniejsze. No i też one są jakby podzielone na epoki, czyli na przykład na tym teście mamy tylko muzykę z baroku, na tym teście tylko muzykę z klasycyzmu i tak dalej. Potem jak się idzie już do gimnazjum i liceum, to nagle się okazuje, że ma się test niby z jednej epoki, a utworów jest na 38 godzin słuchania. O, że... I... Przy czym to jest 38 godzin słuchania, gdzie musisz znać od deski do deski ten utwór. Dokładnie, ten więc... Yeah. No bo... Jeszcze fajnie by było, jakby najczęściej były właśnie włączone jakieś takie momenty charakterystyczne, czyli jakiś temat, taki główny, jakieś takie... Mm, bardzo dużo muzyki klasycznej się ogólnie też przewija w reklamach, więc to gdzieś tam zostaje, łatwo to zapamiętać. A jak po prostu potrafią nam włączyć środek jakiejś symfonii, która trwa 40 minut, niektóre tam jeszcze dłużej, no to po prostu człowiek siedzi i słucha, ale oczywiście mm, zaczynaliśmy się uczyć do tego testu na dwa dni przed, <głos> więc po prostu najpierw była taka selekcja, bo często to było utworów na przykład 30-40. Więc najpierw jest selekcja, co znam i co wiem, że znam, więc od razu idzie wykreślenie. Potem e, były takie m, zgadywanki pod tytułem, to może się wy, wydać trochę dziwne, ale w jakich tonacjach jest dany utwór? Na przykład osoby, które mają e, dość rozwinięty słuch, no ja miałam zawsze dobry słuch, to ja po prostu potrafiłam sobie po tonacji, czyli nie wiem, czy to jest C-dur, D-dur, amol, i tak dalej, rozpoznać, co to za utwór. Więc od razu sobie robiłam notateczki, w jakiej dany utwór jest tonacji. To jest Jan. Potem na przykład zapamiętywałam jakieś cechy charakterystyczne danych utworów. No i potem się tego wszystkiego słuchało. Dużo to było wiedzy, ale często niektóre utwory się przewijały. To był najbardziej popularne, więc po prostu jak ja już któryś raz słyszałam ten sam utwór to już mówię, no nie, no po prostu no nie no nie, i potem idę do sklepu i nie wiem, w Tesco leci też to samo, idę, jakaś reklama kurde, nie wiem, z łupki chińskiej i leci ten utwór, i mówię, no nie, no po prostu ile może kurde, mnie już głowa coraz bardziej zaczyna boleć jak to słucham no, <laughs> więc no, o tyle fajnie, że naprawdę muzyki jest ogrom e, uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie w każdej epoce i, I w ogóle ja jestem zwolenniczką pokazywania też różnych dziwnych rzeczy i tak jak zawsze panuje przekonanie, że e, w średniowieczu to muzyki nie było. No nieprawda. W średniowieczu była muzyka super, tylko po prostu nikt, konkretnego pisana. nikt tego nie pokazuje też. Nie, bo w szkole idzie taki przekaz, przynajmniej tak mi się wydaje, że w normalnej szkole, A. że muzyka to się zaczyna w ogóle od Bacha, że czasami, nawet wodacki śmiało zacznie od Bacha. Tak, potem jest Mozart, potem jest Beethoven, potem wiadomo Chopin. Tak? I jakieś takie rzeczy po prostu najważniejsze. I potem kolejne butelki z, idą. Z Chopina tak. kojarzę to preludium z Dnia Świra. O, o. na przykład. I oczywiście na przykład jeśli ktoś kojarzy Pendereckiego, no to kojarzy mu się tylko z jednym utworem, z tym trenem ofiarą Hiroshima, co w ogóle utwór jest totalnie porąbany bo jest bardzo współczesny, a już nie pokazuje się tych takich fajnych, naprawdę ciekawych niuansów, tej fajnej takiej muzyki, która naprawdę może zainspirować i zawsze pamiętam, lubiłam Markowi wynajdywać takie utwory, które wiem, że nie słyszał nigdy, a może mogą się mu spodobać. No i z drugą stronę to też działa, bo ja też oli pokazywałem utwory, powiedzmy rockowe, gdzieś tam plusowe, które są totalnie odjechane i odklejone naprawdę mocno od tego głównego tego nurtu. I to pokazuje, słuchajcie, że warto się, nawet na YouTubie, warto się zagłębić gdzieś tam w tę podpowiedzi jakieś gdzieś tam popłynąć, mm. bo to możecie coś fajnego znaleźć dla siebie, możecie coś usłyszeć ciekawego. Oj, no, tak, ja, yeah. tak, tak, tak. Sorry, że tak się tak. Jeszcze ten, kończę to To może też odpowiadając na pytanie o polecenie, właśnie jakichś tam uspokajających. Gdzieś tam słuchając jakiejś, nie wiem, elektroniki, nie wiem, EDM, coś takiego, możesz nagle znaleźć utwór, który bardzo cię koi, bardzo, bardzo cię uspokaja i na ciebie bardzo fajnie działa. A tak, cały no zapytam Ole, jako specjalistkę, no bo jednak sens. muzykoterapia, wiesz, co nie, bo swego czasu tak się mocno zajawiłem, bo są bo są, prawo, bo są na YouTubie takie filmiki, że tam muzyka relaksacyjna, jakieś fale delta, fale teta, fale coś tam. Co ty o tym sądzisz w ogóle? Czy to warto, czy naprawdę do, takie, do takiej muzyki to trzeba mieć porządny sprzęt, bo głośniczki z laptopa to co najwyżej zdenerwują? Mm -hmm. Hmm. Ogólnie to tak. Jak zaczynałam studia, to uważałam, że... I też tu się jakby ujawnia moje spaczenie po prostu muzyką klasyczną i jedynie słusznym po prostu nurtem grania na instrumentach i żadna ta muzyka się nie liczy. To uważałam, że te wszystkie właśnie takie jakieś takie relaksacyjne, jakieś gongi, misy to jest pic na wodę, fotomontaż, że to nie działa i w ogóle po co ktoś to robi? Przecież to jest ośmieszanie się. Z perspektywy czasu... Myślę, że to zależy jak kto na to patrzy, bo mm, co wy nie mówisz? no te wszystkie utwory relaksacyjne one relaksują. Właśnie dlatego, tylko si się nie da zaprzeczyć. One relaksują, one uspokajają, bo mm, ich główną cechą jest to, że one nie są w ogóle nacechowane żadnymi emocjami. One po prostu są. I jakby w ogóle głównym założeniem muzyki relaksacyjnej jest to, żeby nie wywoływała w człowieku emocji, bo to się mija z celem. Jak masz się uspokoić, kiedy nagle się wzruszysz, albo nagle coś cię właśnie rozśmieszy, coś cię zasmuci? No to jest bez sensu. No, tak. Relaks jest po to, żeby w ogóle się wyłączyć, żeby odlecieć i jeśli w ogóle zaśniesz na terapii w trakcie relaksacji, to jest super, bo to znaczy, że to działa. Okej, okay, tylko teraz odbijam piłeczkę. Z tych wszystkich y, takich y, kompozycji, gdzie są relaksacyjne kompozycje, kompozycje do nauki, kompozycje do snu, kompozycje do wszystkiego po kolei. Kto wpada na pomysł, żeby wrzucać tam ćwierkanie ptaków albo, nie wiem, grzmot piorunów no, i tym podobnych. Ja poczekaj, poczekaj, ale daj mi się, daj mi no, ten... No. I włączyłem taką muzykę kiedyś i ja byłem tak sfrustrowany i tak wściekły, yy, bo, bo, bo wiecie, tu jest jakiś tam szelest, tu jest jakiś szum, tutaj sobie woda, tu jakiś deszcz, Wie, wiesz Ola o co chodzi, a tu za chwilę BUM, piorun, za chwilę ćwierkają ptaszki, za chwilę szum ulicy, nie wiadomo co, k, k, k, czemu? Widocznie jakby... Nie byłeś w grupie docelowej tego utworu, bo wiesz, że, bo wiesz mi, że są ludzie, którzy to lubią i na przykład ja osobiście uwielbiam włączać sobie e, odgłosy deszczu i burzy i odgłosy kawiarni jednocześnie. No to jest nie. w ogóle dla mnie miód, miód na uszy i na przykład ja w takim, e, w takim części potrafię się bardzo mocno skupić. I pamiętam, że jak zerwałam nocki, to często po prostu leciał właśnie taki ambient przez 6 godzin do 3 czwartej nad ranem i mi bardzo dobrze ta nauka szła. Ale też to nie jest dla każdego. Okej. Okay. Mojego... Bo to jest ten wywiad wcześniej, czy ogólnie po prostu odpytanie, co pan lubi, czego pan nie lubi, co pana wkurza, mhm. co pana uspokaja. To no bo to to jest, żeby właśnie potem nie było takiej sytuacji, że sobie leżysz wygodnie, tak na materacu, nie wiem, na jakiejś macie, czy nawet na krześle się fajnie obierasz, i nagle coś jest, co cię po prostu e, jakby wytrąca z równowagi. A miałeś Więc... taki przypadek, taki wywiad, co pan lubi, co, co, co pan lubi, cisza? Hmm? Miał, była taka odpowiedź. Ale są tacy też ludzie. Tak. Jest w ogóle zjawisko takiej muzyczności, że są ludzie, którzy nie lubią muzyki i w ogóle nie słuchają i ich w górze. No Tylko, że wtedy... Po co taki człowiek no, idzie na muzykoterapię? To jest jedna no, rzecz. Też, no. Bo ja też nie mam zamiaru na siłę nikogo przekonywać. Tak, tak. To, bo to, jest, bo to jest ta terapia. No, też na przykład no, akurat y, osobiście nie prowadziłam takiej sesji terapeutycznej całej, ale proces terapeutyczny, muzykoterapeutyczny jest bardzo podobny do tego procesu na przykład na psychoterapii, czyli pierwsze zajęcia w ogóle są za darmo i to jest wywiad godzinny najczęściej, mhm. y, y, gdzie jakby y, opowiadasz, opowiadasz o tym, co się będzie ro robiło, na jakiej to będzie zasadzie, jak to może działać i w ogóle próbuje się wybadać, czy to zadziała. Okay. Czy to pomoże na ten konkretny problem? Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że wie pani co, bo ja to w ogóle muzyki nie lubię, tylko żona mnie zmusiła, załóżmy. Okay. No to to ja jakby. To będzie marnowanie i mojego czasu, i tej osoby, która do mnie przychodzi, bo ja się będę starać, będę się przygotowywała dzień wcześniej na kartę zajęcia, będę próbowała zachęcić, a mówię, nie, to nie, też nie, to nie, tego nie lubię, tego nie lubię, to po co? Więc jeśli ktoś przychodzi i mówi, że lubi ciszę, to ja mówię, ok, tylko, że to niech pan sobie kupi słuchawki wygłuszające i niech pan sobie poleży przez godzinę, skoro to panu pomaga. Znaczy jest taki jeden utwór, nie? Tam 4,44 się tak. poda i nazywa. 434, no. No, czy 44. Co to za utwór? No, to powiedzieć takiemu, to jest dla pana idealne. Pan powie nie, że to jest utwór. To na... <gry> tak. Utwór to jest znaczy, chyba... Znaczy, to jest inny, e, innego rodzaju troszeczkę utwór, bo to gościu praktycznie siadł... To, to faktycznie jest siad... w ogóle, to jest... E... Tak. To chyba gościu siadł do jakiegoś instrumentu i po prostu przez te 434 siedział po Nie, nie, Utworem ja i... tak, to, no. to było, że tak powiem, to jak reagowała cała publiczność. Mm. Znaczy w ogóle, e, tak, z takich śmiesznych rzeczy to... E... No, tak. Znaczy tak, Mozart w ogóle... Nie, w ogóle uważam, że takim jednym z fajniejszych rzeczy, tylko ja cały czas nie mogę znaleźć tego utworu, muszę chyba napisać do mojej nauczycielski do nauczycielki, jest utwór z albo średniowiecza, albo renesansu, który polega na tym, że przez cały jego czas trwania e, wykonawcy wydają odgłosy z męskiego kimla. I to jest utwór z wieku, nie wiem, 13 jakoś tak, XII, XIII, XIV wiek, nie pamiętam dokładnie, gdzie normalnie po prostu przez cały utwór są beki, pierdy, pociąganie nosem i śmiechy. I, i to jest utwór. To jest, jedne, to jest coś to... dla nas, możemy to zagrać. I, i to jest coś dla nas, możemy to zagrać. Gdzie na przykład, no, to się przecież wydaje, nie, że muzyka klasyczna taka poważna, a cholera tam nieprawda. To jest jedna rzecz. Mozart napisał utwór, który się nazywa Polisz mnie po e, Też taki niby poważny kompozytor. E, w ogóle Mozart to był alkoholik i seksoholik, więc e, tutaj czar pryska, jeśli ktoś mówi, że e, taka fajna jest muzyczka. No muzyczka fajna, tylko fajnie by było jakby nie chlał cały czas. E, to jest jedna rzecz. E, no, w ogóle te współczesne wszystkie utwory też są często śmieszne. I na przykład ja mam kolegę z klasy kompozytora, on teraz w Londynie studiuje. I pamiętam, że w ostatniej klasie liceum brał udział w takim konkursie kompozytorskim, gdzie deadline na oddawanie prac kompozytorskich był na 2 stycznia. Więc on zabrał się zapisanie tego utworu 31 grudnia, w Sylwestra. Na imprezie po prostu opowiadał nam, co on tam będzie miał w tym utworze. On odwalił totalne, po prostu jakieś tam porąbane rzeczy, gdzie e, my ogólnie z tego wszystkiego nazwaliśmy ten utwór roboczy kupa śmiechu. Mhm. No bo tam było jakoś tak, że ktoś tam się zamieniał w ogóle e, pałeczkami, że na przykład pianista grał pałeczkami od perkusji na pedałach, a e, perkusista mówił po prostu jakieś tam dziwne sylaby w stronę fortepianu mniejsza o to. Po prostu, Beka cisnął grubą, wysłał ten utwór, dostał drugie miejsce, pojechał na rozdanie nagród i jakiś profesor do niego, że. Panie Michale, pan wyprzedza epokę. O to proszę. Było to było cudowne <grym> w ogóle. i no, To po prostu pokazuje czasami, jak. E... Jakim betonem są krytycy. Tak, po prostu czasem też... coś nowego. Mhm. Ma Marek tak. też zawsze y, wspomina bardzo ciekawie właśnie dyplom tego kolegi y, na trzecim roku. No my się roku, miałem, bo, bo akurat się tak zdarzyło, że jak ja miałam zjazd na studiach, no to on grał dyplom, więc mówię, dobra sobie, Michał, przychodzimy. Nie? I jeden z jego utworów to był utwór z pamiętnika schizofrenika, y, gdzie y, starał się odwzorować muzyką. Właśnie te myśli takie schizofreniczne, że jakby było kilka poziomów. Akurat tam była śpiewaczka klasyczna, która tam śpiewała, tak dalej. Ale też były fragmenty, gdzie ona miała jakieś takie tam gardłowe takie dźwięki, takie. I tak po prostu utwór brzmiał. Marek siedzi. Widzę, że ryczy ze śmiechu. Jak goś turcham po prostu, bo tak. No... Kolega jest na scenie. Wokół są profesorowie po prostu. I do wcale nie tacy coś tam kiepscy, tylko naprawdę... Chycie wszystko. Tak. Marek po prostu ryczy ze śmiechu. Ja tylko tam szturcham. No przestań, przestań. Jak to wyglądało z mojej perspektywy? Ej, wszyscy elegancy ubrani. Muzycy naprawdę bardzo wysokiej klasy. I nagle babka wychodzi i śpiewa mmm, yeah, yeah", coś takiego robi. No przecież to było wiadomo, że chłopak sobie pocisnął z tych starszych... <głos> babka tam też no, z jakimś tam doświadczeniem, krytycy, wszystko. E, pocisnął z nich okrutną bekę. Po prostu On tak sarkastycznie. To był ten usług, kiedy nie cisnął beki. No mi się wydawało, że tak. Bo hmm. najlepsze były komentarze ludzi potem, że to, to właśnie też objawienie, że coś tam. Sobie myślę, jasny gwint. Chłopak wziął metalowe kulki od łożysk, tak? I rzucał nimi w struny fortepianu. To były bardzo fajne dźwięki, ale no. No, sorry, no. ale tam ci. Że... Ja, ale super. Czy ja to, to był jakiś konkurs z tymi kulkami? Nie, on Nie. akurat y, utwory po prostu y, dyplomowe miał takie różne. No, Jeden ja utwór, takiego taki... widziałem jakiś taki koncert, gdzie gościu coś takiego uskutecznił. Znaczy, ogólnie Łódzka Akademia bardzo ciśnie kompozytorów, żeby tworzyli w stronę takiej współczechy. Takiej bardzo, bardzo współczechy, bo jest część wykładowców, którzy w ogóle muzykę współczesną tworzą tak zawodowo, więc tego samego oczekują od studentów. I A to, można z... czasami, mm -hmm. czasami to jest fajne, czasami to jest niefajne i. To wiem, że niektórzy się wyłamują i mam na przykład taką koleżankę, która się wyłamała powiedziała, że nie będzie takich rzeczy tworzyć to co tam musiała, no to po prostu pozaliczała, ale tak to zawsze robiła po swojemu no i faktycznie też niektórzy się w tym odnajdują, no to nie ma co się kłócić nie? że po prostu chce tworzyć jakieś takie performance, czy jak to się tam nazywa ale pamiętam któregoś razu też jeszcze jak byłam na dziennych studiach przez rok to poszłam też na dyplom innego kolegi i akurat on zrobił utwór, gdzie przez cały czas e, to był utwór z tak zwanej taśmy, czyli utwór elektroniczny, ale z e, ścieżkami dźwiękowymi były wycinki przemówień polityków. O. I przez pięć minut po prostu... Tylko on jest strasznym takim lewakiem, więc po prostu... To tak... o, kurde. Znaczy, ja nie mam nic w ogóle... Ale... Ja jest, nie, ja tak nie jestem ani... ani... Ja jestem i tak bardziej taką lewaczką niż prawaczką, mniejsza o to. Ani z lewa, ani z prawa, ale miejsce asfaltu jest na ulicy. Mniejsza o to, ale po prostu u niego to tak było tak emocjonalnie nacechowane. Ja wiem, że on chciał wywołać po prostu e, dyskusję. Tak, ale ja już nie mogłam tego słuchać w którymś momencie, słyszałam po prostu ten głos Kaczyńskiego i Tuska na zmianę, co oni się wykłócali. Kurczaki i ziemniaki? Tak, kurczaki i ziemniaki. Kultu tego typu jest 89 Daje temu 10, 20, 21 na 37. <grym> e, no. Pytanie mam takie do Oli. Ola, czy z tego z bycia muzykiem można wyżyć? Nie chodzi mi o jakimś tam disco polowcom, tylko takim gościom, który na przykład tworzy muzykę. Jeśli ci, że wszyscy moi znajomi wyjechali właśnie, to da ci to jakiś ogląd. A, dobrze, Znaczy ogólnie, ogólnie no... To no, um, już rozumiem. Jest ten problem bardzo... W, Zapraszamy do Irlandii, jakby co? No, bardzo w Polsce jest problem, e, jeśli chodzi o wynagrodzenia muzyków, bo cały czas, nawet wśród takich dużych firm, które odgarniżują koncerty, panuje przekonanie, że Muzycy się zgonią, zgodzą na granie bez umowy, na zmienianie stawek w trakcie prób, na... Będzie pani miała do... tak, że będzie Pani miała do portfolio. Bardzo dużo tego jest. Nie, powiem, nie będę mówić dokładnie jakiej gwiazdy, ale mam na przykład koleżankę, która współpracuje z jedną firmą taką, mhm. która robi koncerty z polskimi Gwiezdami. No Takie dość duże, sławne... Na... Znaczy dość duże. To jedno no, z nas spraw, jest nas jest, żeby na nie robić problemów, prawda? I oni mają próbę, ale po prostu usłyszeli na próbie, że słuchajcie, umowy będą wieczorem, no to okej. Okay. I przychodzą na wieczorną próbę, pytają, gdzie są umowy. Oni, nie, wiedzą co umowy to będą jutro. Oni tak patrzą, nie, nie, nie, to albo nam dajecie umowy, albo my wychodzimy z próby. Mhm. I w końcu zrobili tak, że po prostu wyszli z próby. Umowy w ostatecznie dostali, no bo wiecie, wystraszyli się, że na kilka dni przed koncertem nagle orkiestra nie chce grać, a wszyscy po prostu solidarnie, jak jeden mąż, wyszli z spróbę, nie? Mhm. Jak, jak gdzie macie orkiestrę na przykład, nie wiem, tam 50 osób, no to nagle się problem robi. Eee, więc w końcu, jak się ta gwiazda, która z nimi grała, dowiedziała, to powiedziała, że mają indyśmy tę umowę, w końcu. A no straszny jest problem. Tym bardziej, że nawet... Eee, Muzycy w takich filharmoniach e, większych polskich, oni zarabiają bardzo, bardzo mało. Najczęściej ci muzycy ciągną po kilka etatów i to jest na przykład tak, jeden etat filharmonii, uczą w szkole, uczą na Akademii Muzycznej i jeszcze na przykład dorabiają sobie grając na ślubach. Żartujesz, aż taka bieda? I, no, jest straszna bieda. i... No, bo jest. O matko. Jeszcze tak, no bo wiecie, no nie, mało osób jest takich, które zostaną solistami. Mm -hmm. no to jest po prostu tak mały odsetek, że no to rzadko to się zdarza. Większość jednak skończy gdzieś tam, znaczy skończy, po prostu będzie grała w orkiestrach, będzie uczyła w szkole, e e ewentualnie właśnie będzie grała w tam w zespołach takich kameralnych. Muzyka jeszcze też czasami, gdzieś tam takie rzeczy. Ale to młodzi najczęściej i to też musisz mieć znajomości. To już idzie tutaj taki taka droga pantoflowa, że no, to jest masakra. I bardzo dużo ludzi wyjeżdża, a tym bardziej, że... Um... A czy masz jakiś feedback od ludzi, którzy wyjechali i że za tą granicą naprawdę da się z tego żyć? Tak. Okej. Okay. Zupełnie inaczej. Właśnie ten mój kumpel, ten kompozytor, on e, wyprowadził się do Londynu. Tam w na, nie pamiętam, co jakieś tam dwie uczelnie mniejsze o to. Uh -huh. I mówi do mnie, ty słuchaj Ola, ja mam co chwilę robotę. Zabierają mnie do muzyki, tam tworzę jakąś tam muzykę do filmów, co prawda? nie jakichś tam wielkich, tylko takich bardziej uczelnianych, ale cały czas coś robię, gram koncerty, dostaję normalną kasę, mogę normalnie wyżyć, dostaję jeszcze stypendium z uczelni, które wcale nie jest małe, zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat, nikt nie ciśnie. w ogóle. Inna jest taka sprawa, że to nasze kształcenie muzyczne, powiedzmy na poziomie tej um, ostatniej klasy szkoły, czyli po 12 latach najczęściej i jest niesamowicie wysokie jak na Europę. My jesteśmy jednymi z najbardziej wykształconych muzyków. Pod względem takim e, wiedzy, wiedzy lepiej chyba Rosjanie mają. Bo, ale to, tylko tam jest zupełnie inna szkoła, tam strasznie cisną, nie? Tam jest jeszcze taka szkoła trochę twa twardej ręki. Okay. A u nas po prostu jest... Ta wiedza jest tak ogromna, że my idąc na przykład na studia zagraniczne, Jesteśmy dużo, dużo, dużo do przodu. Rozumiem. Tylko na przykład w zagranicznych uczelniach nie ma tego podziału, że ty jesteś parobkiem, uczniem, a ja jestem twoim wielkim panem nauczycielem. Tam jest coś takiego, że jest ten podział na mistrza i ucznia, ale zupełnie inaczej się współpracuje. Ta współpraca jest bardziej na zasadach partnerskich niż na zasadach właśnie takich bardzo góra-dół. Więc... Też, no wiadomo, nie każdy może sobie pozwolić, bo jednak te studia zagraniczne są drogie. Mhm. Ale z tego, co widzę, tak poznajomych no to dopóki mogą, no to ciągną właśnie w różnych orkiestrach i to najczęściej w kilku naraz. Potem się okazuje, że bardzo wielu z nich jednak porzuca po 17 latach, nie? To jest fizyczną. No bo jest najpierw 12 lat szkoły plus 5 lat studiów, no i często ludzie po prostu urzucają to. No ale co tak, no, no z, dru z drugiej strony taka osoba, co ona może później na rynku pracy? No za bardzo nic. W no może pracować w handlu, no cokolwiek może robić. No tak, tylko że widzisz, jest takie coś, że... Ja się nie będę wypowiadać za siebie, bo mnie zawsze jakby ciągnęło w różne strony. Więc, no, więc. ja wiem, że jakbym nie była muzykiem, to poszłabym na prawo, jak nie na prawo, to poszłabym gdzieś tam na marketing i tak dalej, więc e, mnie do różnych rzeczy ciągnie. Ale no, mam takich znajomych, co jedynym tematem do rozmowy jest muzyka. Okej. Okay. I e, ja na no, w ogóle przyjaźń mi się przez coś takiego rozpadła, bo dziewczyna, mimo że bardzo ją lubię, jest świetną muzykiem, bardzo inteligentna, bardzo mądra, to ja nie mogłam z nią porozmawiać na żaden inny temat niż na muzyczny. Aż tak odjechała. Tak i wiem, że bardzo dużo osób jest takich i ona się też obraca w kręgu takich ludzi, co tacy są, że tylko muzyka i tylko rozmawiają o tym, co grają, gdzie jadą na konkurs, na jaki kurs, co będą robić potem, w jakie orkiestrze grają. A na przykład mam też taką przyjaciółkę e, no też teraz magisterkę kończy na altówce, ale dziewczyna jest tak niesamowicie ogarnięta. W ogóle porozmawia się z nią na każdy temat. Kocha filmy w ogóle, kocha ludzi, rozmawia z ludźmi. Też była teraz przewodniczącą samorządu na akademii, więc ogarnia super wszystko, ale no właśnie ona i pogada o podróżach, bo kocha podróżować, i pogada o. No, słownie o wszystkim można z nią porozmawiać. Jest taką mega pozytywną osobą. Wiadomo, że te tematy muzyczne też cię przewijają, bo no, tym bardziej jak 17 lat siedzimy w jednym jakby na jednym wózku i znamy się na no, długo dość. W sumie uh -huh. Też będzie z 18 lat się znamy chyba. Kurde, no, długo. To prawie cały twoje no, większość No to ale no dobra, na dobrą sprawę tak bo ja Jestem dużo młodsza przecież od Ciebie. Yy, I... Nie, to zupełnie ja niczym. po prostu sobie policzyłem, bo oglądałem Instagrama i patrzyłem na zdjęcia z osiemnastki, kiedy były dlatego powiem... Jesteś ja? piekielzony! <śmiech> Jaki? Talking! Ola, masz, masz swojego mistrza, masz swojego mentora już w A spróbuję znaleźć taką osobę, jak tam nie ma nic napisane. To ja się w takiej rzeczy specjalizuję. A? Marek, Marek mi pokazuje jakąś dziewczynę modelkę i tak mówię, kurde, zrobiłbym z nią zdjęcie i po godzinie ma wszystkie namiary do niej. No. To jest już trochę creepy, tak naprawdę. No ale... Co, czyli jesteśmy jedziemy na tym samym łózeczku, Ola. Może wiesz, wirtualne tak. high five. A tak jakby. Troszeczkę ciągnąc temat zleceń i zarobków, mhm. zarobków, możliwości, to też pewne podobne mechanizmy są w fotografii, bo czy w ogóle w tych takich. wolnych zawodach. Tak, tak. Zauważyłem, mieliśmy kilka takich historii, na przykład z kolegą, gdzie kolega jest fotografem i się od niego uczyłem ogarnieliśmy na przykład bardzo fajne zdjęcia wnętrz bardzo fajne portfolio tworzyliśmy swego czasu. I na przykład zgłasza się do nas tutaj lokalna firma. Taki ośrodek nawet nie ośrodek wypoczynkowy po prostu hotel taki z długą tradycją. Już mhm. tak, drogi, tak drogi drogi bardzo bardzo drogi bardzo ten niby taki high class. Chcą od nas zdjęcia wnętrz, takie zdjęcia reklamowe, żebyśmy im tam potworzyli. No spoko, fajnie. Mówiliśmy się na spotkanie. I tak akurat kolega rozmawiał, bo do niego mieli namiar, więc on tam rozmawiał. Pamiętam, że pierwsze, co przyszliśmy we dwóch, to właściciel nie powiedział tam, nie wiem, dzień dobry, coś tam, tylko. Pierwsze, co usłyszeliśmy, to było: o, to panów jest dwóch, to pewnie będzie drożej. A. Także, A to ja już się spodziewałem, że usłyszałeś o to będziecie robić do portfolio. Nie, nie, bo daliśmy im cenę, może nie unijną, ale daliśmy im cenę normalną, taką, gdzie faktycznie pokrywa nasze koszty, jeszcze coś tam zarabialiśmy. Mhm. Ale skończyło się na tym, jak się potem, bo nie wzięli nas oczywiście, skończyło się na tym, że jakiś znajomy chyba właściciela albo ktoś z rodziny, już nie pamiętam, Eee, w zamian za kilka noclegów, tam zrobiłem zdjęcia. A no, a, a, a co to... to? Bo w Polsce, w Polsce się nie szanuje freelancerów, nie wiem czemu, bo tak, to tak... Tak, tak. a później ludzie kończą płacą z dwa razy tyle jakiejś firmie, gdzie jakiś profesjonalny freelancer mógłby im to zrobić. Wiesz co? Ludzie no, sobie to... myślą, tak. że to jest tak, że o, on to się tam dorobi, a to jak jak to rzeczywiście tak jest, to jest dobrze, ale w większości przypadków to są ludzie, którzy profesjonalnie, zawodowo to robią. I... To jest inna jakość. nie W nie ja Polsce poję... się nie szanuję tego. Nie mam to pojęcia jest? jak wygląda, yy, tylko dokończę, nie mam pojęcia jak wygląda to w yy, muzyce i fotografii, ale yy, polecam dla śmiechu i beki wpisać sobie yy, na portalu freelancer.com yy, tam grafika komputerowa, albo strony Na, internetowe, yy, banery, te klimaty, padniecie ze śmiechu. Ja mam wrażenie, niedługo ci ludzie zaczną dopłacać, żeby móc zrobić zlecenia. Słucham was dalej. A nie, panie, tam to teraz yy, Indianie, nie Indyjczycy? Tak, Hindusi to Czyli w ogóle jest inna ta. To dla nich to jest Też. Cena, cena mniej więcej na rynek. Tak. Strona, na strona internetowa za 3,99 za 3, e, No e, o, yeah. tak, tak, tak, tak to wygląda to. I, I oni jeszcze mają do tego jakieś super boty na tej zasadzie, że tylko wrzucasz ogłoszenie albo cokolwiek się pojawia i już jest. I już ten bot... Już od razu masz 20 odpowiedzi, nie? Dokładnie, w, w, w nanosekundę, prawda? I, i, I to są odpowiedzi typu y, zro, zrobię Ci stronę internetową y, za 3,99, a galeria y, tam filmowa, czy do, do fotografii ekstra 2 centy, I... prawda? Ale zobaczcie, to jakby ta branża sama się psuje od środka. Bo jeśli na przykład ktoś tak, nie ja wiem, jakie są koszty na zrobienia zdjęć ślubnych, nie rządzą tam paliwa i tak dalej. No, liczysz sobie mniej więcej amortyzację sprzętu, czas. Photoshop kosztuje ile? Podstawowej ten chyba 24 euro? Za no, miesiąc czy za rok? Za Co miesiąc, to? za miesiąc. O, to miesiąc. sporo no. Albo 12, nie, przepraszam, przepraszam, 24 euro to jest tam z filmami, podstawowy kosztuje 12, więc załóżmy, że 12 euro kosztuje, kosztuje um, ten, ten podstawowy Photoshop miesięcznie. Uh -huh. Także jak sobie policzysz jakieś jeszcze dodatkowe koszty, jeszcze coś, jeśli masz na przykład sprzęt ubezpieczony, chociaż na początku się to rzadko zdarza, um, no ale no sporo ludzi już coraz więcej z tego korzysta, to masz jakieś tam koszty i... I jesteś tego świadom, tak? I teraz widzisz ogłoszenie ślub, zdjęcia, ślubny reportaż za 500 złotych i zakres jest taki sam. Wiadomo, no, jak to będzie wyglądało, ale ludzie no, też spojrzą sobie, a ten jest tańszy, to, to zrobi nam tanie te zdjęcia, no to dobrze, to sobie go wybieram. I bardzo dużo ludzi wybiera po cenie, po, po, po, po takich rzeczach. Tak samo muzyka, tak samo właśnie... Nie wiem, koncerty, cokolwiek, nagrywanie, muzycy sesyjni, bo to też przecież jest zawód bardzo trudny. Przecież u nas w Filharmonii jest coś takiego, że bardzo rzadko teraz już zapraszają muzyków z zewnątrz. Tylko jak są jakieś koncerty solowe, to biorą muzyków z Filharmonii. No. Na przykład koncert mistrz jest solicą na danym koncercie. nie? A. Już tak już są za przeproszeniem, to że w ogóle muzycy sobie blokują możliwość grania i na przykład w jednej Filharmonii jest coś takiego, że mm, zakazali e, muzykom grania w innych orkiestrach, pod groźbą zwolnienia z, z pracy i musieli podpisać. lojalkę. E, no, to no, no, są Ja. Że, że nigdy nie będą grać. Nie? Kurde, zarabiałam po prostu takie grosze po tylu latach nauki, tylu dlatego. To już jest upokorzenie. Nigdy nie zagrażałam, nie? w filmie jest to po prostu. I tak dobrze, że teraz zaczęły częściej w harmonii chodzić, właśnie kontrakty w ogóle, bo. Było coś takiego, że jak jeden muzyk się dostał do Filharmonii, to już był tam do uslanej śmierci, nie? I na przykład nie miałem, się próbować, ale to nie, on nie przyjdzie, bo on nie jest zmęczony. Gdzieś po prostu 50 młodych osób na jego miejsce i teraz jak wchodzą te kontrakty, no to tam chyba co jakiś czas po prostu jest coś typu egzamin taki wewnętrzny, że musisz zagrać po prostu jakieś utwory, że je potrafisz i też musisz się na próbach stawiać, to jest jakiś dramat, żeby tak. Strasznie Żydą w ogóle A gdzie, gdzie ty tą ole odepchnąłeś tą biedną dziewczynę od tego mikrofonu. A, o się Dobra. Jeszcze, jeszcze. Nie no, spoko, spoko, tylko słychać jakby gadała z drugiego końca domu. Dom duży nie jest, to by się zgadzało. No, Nie strasznie ten. No i też ja mam określone marzenia, no, ja bym chciała mieć dość wysoki stan konta docelowo w życiu. To nietypowe marzenie, powiem tobie, Ale rzadko. Nie wiem. Michał... nie jest fotografa. dobrze, podobne. fotografem, Może to ja w którymś momencie po prostu do tego dochodzę. Chociaż możesz nie mieć z tym doświadczenia. Ale. Y... Cie... My tam zapraszamy do Islandii i trochę podróży będzie i łatwiej Cie, ciesz się, Cieszę się, cieszę się, Marku, że dziewczynę masz z ambicjami. No, w każdym razie ja wiem, że jeśli bym została na tej mojej drodze pianistycznej, ja bym w życiu nie doszło do takiego poziomu. Nawet teraz, no. no bo ja zaczęłam pracę na pełen etat, jednocześnie zaczynając studia zaoczne. Bo stwierdziłam, że mam dość mieszkania na garnuszku u rodziców, chcę się wyprowadzić, chcę mieszkać po swojemu i tak dalej. Ale dzięki temu... I trafiła na mnie, więc wszystko wzięło w łeb. Trudno. To była moja decyzja. Eee, przynajmniej po prostu robię tak jak chcę, nie muszę nikogo prosić o pieniądze itd. i tak dalej. I taką mam drogę i po prostu jakby staram się dążyć do tego, żeby no, docelowo kupić ten dom, kupić ten fortepian, jeździć sobie na wakacje i tak dalej. A jak patrzę po prostu na ludzi w moim wieku, gdzie oni o byle rzeczy muszą rodziców prosić, mhm. Co chwilę jest coś tam, że słuchaj Boże, mój tata znowu mnie tak wkurzył. Mówię to w pracę i się wyprowadź. Nie, nie mogę, bo coś tam coś to weź bo pracę i się Bo tata mi płaci wyprowadź. za ten, za czynsz, za ten, za ciuchy. No i wiadomo, że to jest wygodnictwo i spoko. Ale z tego też... nigdy nie ma nic dobrego. No tak. ale też jak ktoś ma cię zacząć traktować poważnie, jak cały czas idziesz i daj. Daj mi na to, daj mi na tamto, daj mi na coś tam. Ja tu, po co? Po co? Dzięki temu. Co? Teraz na przykład chcemy pojechać gdzieś na wakacje. No to jak zgramy w końcu te urlopy, to po prostu pojedziemy, a nie, że trzeba prosić Poczekaj, kogoś. poczekaj, te urlopy urlopami jeszcze nie granice potwierają. Znaczy to jest inna rzecz. Bo granice niby są otwarte, bo czy nie wiem. Tak, są, chcielibyśmy no. do, do Norwegii polecieć, to polecimy, chcielibyśmy polecić sobie na, nie wiem, na Fort Aventure, to polecimy. Gorzej, jeśli na jesień znowu odbije i pozamykają te granice, a my tam będziemy. No ja się, dlatego ja już na wakacje, to ja bym samochodem chyba pojechała. Bo jak odwołają loty, to jeszcze przejdziesz przez granicę. Łatwiej yy, się tak? wydostać, razie czego, nie? Tak, tutaj, tutaj dobrze kombinuję. No, ja. wrócisz. No. W razie czego faktycznie będziesz na tej kwarantannie, okej, okay, bo będziesz no tak, tak. Ale wrócisz do domu, a jak utkniesz na jakiejś kurde, Teneryfie. Straszne! O tak? Jezu! Straszne? To straszne! straszne. To Tam jest ładny? ciepło, będziesz się grzała w tych dwudziestu paru stopniach. zwalisz się, <śmiech> się na plaży. No. To jest samo cierpienie. Nie, no, plaży za jak będzie ten. Jak to ci będzie za ten nocleg płacił, co? Na plaży? Przy dwudziestu paru stopniach? Spoko. No widzicie, po prostu i mówi, ten. że urlop musicie spędzić w Bieszczadach i tyle. Ja. <laughs> Jaka puenta. Ja A wersja Billa Gatesa? A może rzucić wszystko i kupić sobie Bieszczady? Albo przy twoim obecnym stanie konta jaki produkt Apple możesz kupić? Bill Gates, Apple. <laughs> no, na wakacje mi się udało wyjechać pojedziemy. Słuchajcie. No może się odwiedzimy, zobaczymy. Ja bym jeszcze tylko chciała się dowiedzieć, kiedy ja mam termin obrony, bo już tyle wersji słyszałam, że... A to taki rozgardiaż macie tam, że nie wiadomo co i kiedy? No. no. Ja już słyszałam o trzech ja różnych terminach. Ja ostatnio się wykłócałam z księgą o faktury, bo potrzebne mi tam były do czegoś. To najpierw mnie wystawiła, ale bez potwierdzenia zapłaty. Po tym mi wystawiła, ale kopia, a nie oryginały. I dopiero za trzecim razem mi wystawiła księgowo to, co miała wystawić. Pomijam fakt, że w ogóle na uczelni, nie wiem dlaczego, mam adres sprzed dwóch lat, gdzie już po prostu chyba 10 razy zanosiłam potwierdzenie zameldowania na innym adresie, ale cały czas jestem na starym. Dobrze, że ślubu nie brałam w trakcie studiów, bo my to po prostu była. To by już w ogóle jej wykrzyczyło, to, totalnie już. Nie, nie, nie tam dalej byś była singielką do końca studiów. Nie zdążyli tak. mnie odnotować. Piękne jest to, że księgowa, która wystawiła fakturę... Za pierwszym razem. Tak, za pierwszym tak, razem. Że nie mam powiedziała, że ona nie jest od muzykoterapii. Chociaż jej na, na ten podpis. Mhm. To jest, jest fakturze jej podpis, nie? No dlatego po prostu... Ach. O, taka ciekawostka a propos ślubów mi się przypomniało. <śmiech> <śmiech> e... o, słuchaj, słuchaj. Słuchajcie, słuchajcie, bo wam to się może czasem przydać. Dobrze, że myśmy troszeczkę już mieli chwilę czasu po ślubie, jak braliśmy kredyt, ale poszliśmy po jakąś pierdołę do domu, nie wiem, robota do kuchennego czy coś takiego i stwierdziliśmy, bierzemy na kredyt, nie? No, bo trzeba robić tą zdolność kredytową. Byliśmy krótko po ślubie, bardzo krótko. Marta już miała kilka kredytów. Wcześniej i generalnie nie byłoby problemu nawet, żeby dostała na oświadczenie do 15 tysięcy. No, tam urządzenie było chyba za 1000-1500 zł. Poszła do, banku, poszła do kasy, tam podpisujemy umowę, to znaczy przygotowują tę umowę, puszczają ten wniosek. Odmowa. Dlaczego? Nie wiadomo. Poszliśmy do banku, się zorientowaliśmy. Zmiana nazwiska przez ślub. Zmieniła się sytuacja materialna ja. i od początku budować historię kredytową, nie? O Więc yy, ja. jeżeli będziecie zainteresowani tematem... Tak, jeżeli będziecie zainteresowani kredytem hipotecznym, to pamiętajcie o tym, żeby yy, zaraz po ślubie sobie kupić kilka rzeczy właśnie takich mniejszych, bo później z hipoteką może być problem. Kurde, ja zawsze wszystko chciałam za gotówkę brać i teraz co? Ja, ja. Za gotówkę teraz to taki klient jest do dupy klient, tak naprawdę jest, jest spychany. A nie no. tak jest, jak po co ludzie traktują, nie? Tak. tak. Gdzieś już faktycznie mi się obiło, uszy, że, że ci co ku, tam, jak teraz w dobie tej całej choroby koronawirusowej, to Ludzie, którzy chcieli płacić gotówką, to mieli płacić ekstra marżę za to, że się trzeba pieniędzy dotykać. O to. to przecież jest jakaś bzdura totalna. To, to... Za dezynfekcję pieniędzy, coś takiego jest... tam doliczali. No bo one już są wydrukowane, nie da się oszukać. Ja pierdziele. Ale... To... Ja to słyszałem... Ja Doleni to... Ja to chyba miał tak problem, to idzie do co był w sklepie, to raz mu karty nie chcieli przyjąć, raz do Tak, mieszkając z żoną przez trzy miesiące, no nie całe trzy miesiące, ona była trzy miesiące, ja niecałe trzy miesiące w Dublinie, a musicie wiedzieć, że Ares też mieszka w Dublinie. I wszędzie, gdzie poszedłem. Ja on problemu z on nie miał problemu, a wszędzie, gdzie ja poszedłem, nigdzie nie mogłem zapłacić. Ale właśnie powiedzcie, jak to jest w Anglii? Z... W jakiej Anglii? Proszę wierusza? mnie nie obrażać, my mieszkamy w Irlandii. Mieszkam no dobra, inaczej, na wyspach, na wyspach. A nie, Żebrasz? nie, nie, nie, nie. Irlandia, nie Anglia. My z nimi nie mamy nic wspólnego. Jacek, Jacek mieszka. Jacek mieszka na wyspach, ale co chcesz wiedzieć? Jeśli chodzi o wirusa, jakie jest podejście? Bo u nas na początku, tak jak na całym świecie pewnie wszyscy spanikowali, ale bardzo szybko ludzie zaczęli to olewać ciepłym ci, przyjacielu odpowiem. Tam Co? gdzie mieszka Ares jest normalnie. Wszyscy mają to w dupie. Kompletny to, yy, to. Po, pomijając fakt, że yy, tam wiesz, rząd sobie jakieś regulacje wprowadza i coś tam wie, są jakieś obostrzenia. No Okej, okay. ale w Dublinie wszyscy mają to centralnie w nosie. Ja mieszkam na północnym zachodzie w Sligo. Możecie sobie wygooglować jak chcecie. Tutaj ludzie są tak niebotycznie zesrani, że jak z żoną moją wszedłem ostatnio od naszej córeczki tam z, ze szpitala, no bo ona noworodek i w ogóle jeszcze tam musi być pod kontrolą, szła na wprost nas kobieta. Jak nas zobaczyła, że my idziemy bez maseczek to po prostu uciekła. Ominęła nas ja takim. Nie nie, nie, nie, nie, nie, że uciekła. Ludzie tam wiesz, się, na przykład trzeba specjalnie się nie myć, żeby ludzie do ciebie nie podchodzili. To teraz masteczki nie zakładają. Wiesz, co, to chodzi o to, że nie, nie, że zawróciła i uciekła, po prostu uciekła nas za nas okrążyła takim kółkiem, jakbyśmy byli trendowaci i jeszcze rzucali zakrę... zakręciami jakimiś. To, to było, to, to było to... Yes. To, to było bardzo, wiesz, na przykład y, sytuacja, no w, w Lidlu tutaj u nas y, lokalnym byłem z y, cioteczką moją gdzieś tam na zakupach, poszliśmy, no i wiecie, mają, przed kasami są takie te naklejki co dwa metry, że prosimy trzymać dystans, nie? No tak, wszędzie teraz jest. No właśnie zastanawiam, kto na tym zarabia, ale to, to, to, to tego wrócimy, <śmiech> y, y, do tego wrócimy, do tego wrócimy jak ci goźnie szpłynął na, na, na tą, na moją ciotkę bo ona się tak wychyliła że tak zeszła z tej naklejki i wychyliła się, żeby sobie coś położyć na taśmę już przy kasie a ten ci na nią, że proszę trzymać dystans proszę trzymać dystans ona mówi, Jezu. że no okej, okay, okej, okay, nie coś tam że żebyś... I, i tak stała i wiesz i, i, i już tak do końca stała że ten goź już poszedł i tak już było między 6 albo 8 metrów między nimi, bo goź był za kasą a ona jakby przed jeszcze i, i wiesz i on się tak później do niej, wiesz, uśmiecha, że coś tam, myślę, naprawdę. Nie, ludzie naprawdę. Wiecie, problem polega na tym, że za dużo telewizji dali, tak. dali ludziom pieniądze, siedźcie w domu, nie wychodźcie. I taki kokoning tutaj się uprawiało, że, wiesz, w zasadzie przelew ci przychodził z urzędu co tydzień na, na konto, miałeś w zasadzie równą wartość albo trochę mniej wypłaty swojej. I, I wiesz, i siedzisz sobie w domku, nie musisz nigdzie chodzić i ludzie odpalili telewizory. A tam paski, żółte paski, czerwone literki, kolejne śmierci, kolejne nie wiadomo co. Pokazywali te grafiki, te trumny, co później powychodziły, że jakieś pierdoły. Ale wiecie, ludzie już tego nie łapią. I, i na przykład naprawdę tutaj u nas są ekstremalnie przerażeni. I teraz jest tak, że u nas w mieście wychodzi na to, że jest tak połowa ludzi, którzy mają to centralnie w nosie, a druga połowa ludzi jest, jest tak obsrana, za przeproszeniem, że y, teraz mamy dwie takie turbo skrajności. Jedni chcą żyć normalnie, Chcą iść do restauracji, chcą gdzieś wejść. Wiecie, my, żeby teraz wejść do szpitala, ona odwiedziny do naszej córeczki, to jest w ogóle armagedon. I doszło do tego, że się prawie pobiłem z, z ochroniarzem i dostałem list taki żelazny tam z oddziału, że po prostu go pokazuję i mnie przepuszczają, żeby już nie było problemów więcej. Yeah. Y bo, bo, bo wiecie, maseczki, dezynfekuj ręce, nie wiadomo co. I teraz taka ciekawostka. Spędziliśmy te trzy miesiące w, w Dublinie, gdzie jest najwięcej przypadków tam było tego koronawirusa. Spędziliśmy je w szpitalu, który miał tam kilkadziesiąt tych przypadków do kwietnia yy, osób z tym koronawirusem i żeby było śmieszniej yy, chodziliśmy na oddział gdzie tam właśnie są dzieciaki w ogóle, mniejsza z tym Absolutnie. Żadnych maseczek, żadnych ubrań, żadnych rękawiczek. Yy, normalnie luz. Tylko trzeba było dezynfokować ręce tym takim żelem. Wiecie o co chodzi, pewnie cały świat no już tak. nim zalali. Dokładnie. Wslaj go u nas? Człowieku. Chyba łatwiej wejść, nie wiem, do laboratorium, gdzie wynajdują szczepionkę na cokolwiek. I, i wyłożyć nogi na blat niż, niż do na, u nas przejść przez ochronę, te wszystkie inspekcje jeszcze dobrze do szpitala nie wchodzisz jak już warczą, że proszę zakładać maseczkę nie, także nie, to jest, to jest dramat w sklepach nam wprowadzają od yy, od poniedziałku, od poniedziałku będziemy mieli teraz w sklepach i obowiązki obowiązkowo chodzić w maseczkach jeszcze jestem w stanie to ugryźć, jestem w stanie to zrozumieć, ale nie jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy w samochodach jeżdżą w tych maskach. Tak, o matko. No my o tym ostatnio gadali, że to jest, kurde, największa głupota, bo, bo z, z tego jeszcze wypadki się będą porobić, bo to nie można długo w takiej maseczce chodzić, nie? A poza tym Bo inaczej nie do kledzienia mózgu i... No to, wiecie, to no. Tak, że... Dotlenienie i niedotlenienie to jest jedno, ale jak Ola na przykład nosi okulary, to często jak zakłada maseczkę, to po prostu okulary są białe natychmiast. Także... To jest dramat jakiś. O, to jest całkiem. No. Ja Wiecie co, bo tutaj też tutaj na początku też oczywiście wszyscy spanikowali, tak jak cały świat. Wszyscy Wszyscy się zesrali, no bo to nie było wiadomo o co chodzi. Nie było wiadomo co to jest. Te, te informacje się kupowało, bo, bo faktycznie nie było innych informacji żadnych. No teraz też dalej nie wiadomo, ale każdy kurde... No ale, ale już wiemy, że każdy powiedział jakąś durnotę z tych, z tych naukowców i nie wiadomo... Zgadza się. Nie ma co za bardzo im wierzyć. To jest jedno, a poza tym też no, no nawet już troszeczkę jakby rozsądek zaczął już po tej panice. Rozsądek takie na chłopski rozum podejście gdzieś tam zaczęło zaczęło wchodzić tutaj z powrotem do, do, do, dochodzić do głosu i teraz widzę że no też u nas w sklepach teoretycznie trzeba nosić maseczki. Ja wiem chyba większość już w tej chwili nie nosi maseczek. Ręce tam ludzie dezynfekują jak sobie przypomną. Korzyść tego widzę taką chyba że ten że ludzie nauczyli się myć ręce hmm. zwłaszcza nie wiem facecie jak wychodzą z kibla myją ręce. No spokojnie to, to, to, to... przejdzie im. Też, też żyłem tą płonną nadzieją w, w Irlandii, że wreszcie tutaj zacznie obowiązywać mycie rąk, ale niestety nie. Y... A tam już ludziom przychodzi. Tak, tak, już już zapomniałem. Ja to... Tak, to. to nie Pło wiem, płonne twoje nadzieje, niestety, Marku. Przepraszam, zniszczyłem chociaż ci wieczór. Trochę, chociaż trochę to potrwało, ale powiem, że naprawdę. Niby, niby trochę branża turystyczna gdzieś tam, e, no, no fakt, że widać, że jest trochę mniej ludzi, ale to nie jest tak, że nie wiem, turystyka się załamała. Jesteśmy na północy Polski, e, mamy pod nosem praktycznie miejscowość Mielna, to jest taka miejscowość wypoczynkowa, tak, e, Byłem ja wiem, na na kolonii. kolonii Słucham? Byłem na kolonii w Mielnie, w Mielenku, no, to... gdzieś tam, no. To, no to, to jest Mielenko Mielno to jest praktycznie to samo. W tej chwili Mielno się tak rozrosło, że już za Mielenko wychodzi tak naprawdę. Okay. No i właściwie jest mniej ludzi. Tak, ale należy też pamiętać, że to nie jest mało ludzi. Jest mniej niż w normalnym sezonie. To jest i tak bardzo duże obłożenie. Ceny też są dosyć wysokie. No fakt, że to troszeczkę skorygowało gdzieś tam, bo się wszyscy przestraszyli łącznie z właścicielami pensjonatów, więc też trochę obniżyli te ceny, żeby zachęcić ludzi. Ale jak tak się zastanowię i tak usiądę i zacznę sobie liczyć, patrzeć, to, to ja nie widzę jakiegoś tam kryzysu nie wiadomo jakiego. Tym bardziej że pracuję teraz w firmie, która zajmuje się produkcją zbiorników cystern, do transportu mleka głównie tam do, dla, dla mleczarni przeróżnych. Mhm. Słuchajcie, my napierdzielamy tyle zamówień. My nie jesteśmy w stanie się wyrobić z umowami, z produkcją. Tak jak oddawaliśmy, byliśmy w stanie oddać powiedzmy naczepę w ciągu czterech tygodni, to teraz już wjeżdżamy na 13 tygodni. O, na czas no, to, to tro... no Bo nie jesteśmy w stanie, jest tyle zamówień. To dobrze. Ale, ale ja to, to mam to... powiem, że to wygląda, że tak to jak mówisz, ta turystyka w Mielnie, to w większości jak jest turystyka krajowa, to no. ona nie oberwała. Ja powiem, że teraz, po, teraz, je, teraz jeszcze chwila i ta turystyka krajowa nawet powinna jeszcze zyski zanotować, bo tak. ludzie przestaną się bać tak jeździć między, w kraju, ale turystyka międzynarodowa działa strasznie. Ja powiem sytuacja w Dublinie. Dublin był miastem, w którym Gdzieś tak z 200-300 tysięcy ludzi cały czas to byli sami turyści. Głównie centrum, mówię, nie? A teraz Leniuch z żoną wyjechał i turystów nie ma. No, w Dublinie w Dublinie teraz są czynne trzy hotele na cały Dublin, gdzie było chyba jest ich chyba z 30-40. Hostele mhm. też pozamykane. Teraz powoli gdzieś tam w okolicy zaczynają się jakieś BnB otwierać, znaczy Ben and Breakfast, tutaj to jest bardzo tak. popularne. Ale generalnie no, turystyka międzynarodowa w całej Europie leży w chwili obecnej, nie? No bo przecież długo, długo były loty zawieszone. Teraz dopiero od niedawna kraje po, po odmrażały. Te, te, te Wiesz, że portu. Irlandia ma coś jeszcze zamrożonego i to Ryanair wali fochy ogromne i chcą protestować, bo po, ludzie jak przylatują do Irlandii muszą iść na kwarantannę nadal. Przez co nie chcą przylatywać. I Ryanair teraz Więc... Fokie strzel, strzela, że będzie protestował i odwoła ileś tam. To chyba z tysiąc połączeń chcą odwołać w ramach protestu. Wow. No nie wiem, ja sam nie wiem już co o tym myśleć, bo z, z, z, nie, neguję, nie neguję sytuacji, że ten wirus istnieje, czy nie istnieje whatever. Mhm. Tro, tro, trochę nie, nie dodaje mi się sytuacja tego, że wiesz, z, zamknięto świat. Nie, nie miasto, nie województwo, zamknięto cały świat. Pizziec. Ja wam powiem, ja wam powiem, doszłam do jednego wniosku. Generalnie ten wirus jest trochę groźniejszy od grypy. I jakby posłać wszystkich tych, to generalnie nic, nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić na chwilę obecną. I oprócz odizolowania starszych, to nie mamy żadnych żadnych środków zaradczych, ani nic. Czy generalnie możemy tylko mieć wyjebane, bo nic nie zrobimy, no. Więc... Podsumowanie. No. No tak, ale A inaczej, to... inaczej już, już teraz to całe zamknięcie już skutkuje na tyle zwiększonymi samobójstwami ludzi z powodu utraty interesów, utraty pracy, depresją okay. i tak dalej, że ja wiem, za dwa, trzy miesiące te same, te samobójstwa przekroczą Ilość ludzi, które umarło na u nas w slajgo, e, na koronawirusa? U nas w już do kilku samobójstw doszło z tego powodu, także. Bo ludzie się zesrali, że przyszło, przyszedł kataklizm, nie wiem, apokalipsa i nie chcieli a zostać ilo, A Ilu ludzi w umarło na koronawirusa? Absolutnie nie mam bladego pojęcia, musiałbym sprawdzić. Poczekaj. Ale powiem ci, że na mnie jak tych, co, co popełniły samobójstwo. Już to... ci powiem. A jest znamy w ogóle na całą Islandię. To nie jest. To nie są wielkie liczby, nie ukrywajmy, mnie. Zarażonych jest ale śmierci, Dobra, to nie Leniuszek. Nawet stanek szuka. Jest... Niech Nie to sobie szuka, a ja w takim razie otworzę sobie Już, już, już wiem. 148 przypadków było potwierdzonych z, Zgonów... z... Czekaj. Eee... już, już, już, już, już, już, już, już. Eee ze statystyki jakaś jedna dziesiąta osoby. To absolutnie pokazuje kreseczkę, jakby nic, nie wiem. Jedna dziesiąta osoby, jak widzę. To, to, to, to tak statystyka jest sobie, no. Czyli umrzesz wewnętrznie, ale tylko trochę. Ja na łeb dostaniesz. No mówię, więcej ludzi się popełniło samobójstwo przez to wszystko, nie? Ej, ale wiecie co? Ile przecież, ile rodzin się rozpadło, albo przeżywa kryzysy, bo tak jak wszyscy, nie wiem, gonili do pracy, do szkoły coś i jakoś tam obok siebie jeżeli to jest jedno. Ale tak. teraz siedzieli na dupie, musieli ze sobą rozmawiać i się okazało, że ta żona jest jednak chujowa, że ten mąż jest nerwiający, że to no po prostu... A to nie, to są, to są rzeczy długodystansowe, to jeszcze będziemy dopiero widzieć w przyszłych tak, tak, latach, jak podniesie się ilość rozwodów. Rozbitych rodzin i tak dalej. Dobrze. Teraz jeszcze nie mogło się rozwodzić, bo jeszcze ten, prawnicy pozamykani, sądy pozamykani. Tak, tak. <gry> jeszcze gorzej. Mam tutaj tak, Irlandia, potwierdzonych przypadków w całej Irlandii od początku było 25 750. Ozdrowieńców tak zwanych mamy 23 364, więc zgonów 1753. O, to prze, tylko 6, prze, 3, no. przez, przez, jakby nie patrzeć, pół roku. No to, tak. To, nie wiem. Jeszcze biorąc pod uwagę, że pewnie profilaktycznie osobie, która zmarła, bo ją bolał ząb, też wpisali koronawie ile, ile osób zmarło? 1753. 1700, dobra. E, dogadajcie sobie dalej, ja coś poszukam ciekawszego. Jeszcze. 1753. No w każdym razie to widzę, że podobnie jest, tylko jeszcze u was dłużej jakby trwa ta, ta, ta wariacja. No. Tak. Bo już, ludzie, powiem wam, że ja mam maseczkę i zakładam tą maseczkę tam w samochodzie, to mam jak idę do sklepu to zakładam. Ale nie dlatego, że nie wiem, boję się czy coś, tylko żeby nie robić, jak wpadnie kontrol, jak się trafi jakiś społecznik czy coś, żeby nie robić tym biednym ludziom, którzy tam pracują, którzy są Bogu Ducha winni, jakichś problemów. Tak, tak. No, tylko dlatego. Mhm. Nie no, w zupełności Cię rozumiem. No, ja z drugiej strony też miałem, miałem trochę jeżdżenia tutaj pociągiem po Irlandii, to no, mogę się użerać, mogę mówić, że mi niewygodnie oddychać, bla bla bla i w ogóle, ale z drugiej strony no, chęć widzenia się z córką była miliard razy większa niż to, żeby sobie nie nosić maseczki, co ja im będę udowadniał, nie? No poza tym, kurczę, no, naprawdę oni muszą Ci to powiedzieć, tak? Bo jak nie, to oni dostaną po dupie. No. To w takim razie dla Irlandii tak na szybko nie znalazłem. Znalazłem dla polskiej statystyki. Zgonów jest 1600. E... Mamy jakąś zwrotną. E... Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o przypadki zgonów e... na drodze w ciągu roku, średnio w Polsce to jest około 4000. Spraw. Mamy teraz pół roku. Wobec tego e... to jest mm, no to... podobnie, jeżeli chodzi o zgony e... Dobrze, a sprawdźmy, ile, ile, ludzi, ile ludzi się przekręciło na grypę i powikłania pogrypowe w zeszłym roku w Polsce. Podobnie wyjdzie. Podobnie, bo to jest podobny odsetek, więc... Eee... Kurde, komar mi tu lata. Nie, po... Dobra. Ja mam... no. Nie po, po prostu mnie ten temat koronawirusa strasznie triggeruje, bo obserwuję, obserwuję po prostu kolejne upadające biznesy i i, no. i, i, to jest, i, I to bezsensie no takie, ale... które byliśmy na przykład w szpitalu, już mniejsza tam i, i w kantynie szpitalnej, wywalona szyba taka, wiecie, yy, pleksa. Pamiętacie, ja wam na grupę wrzucałem, Ko kojarzycie? Może mm. wrzucałem, wrzucałem zdjęcie, jak gada sprzedawca. Nie, nie, nie, nie, nie, yy, ze szpitala. Było z... normalnie, wiesz, jest blat. Taki długi, ja wiem, może na półtorej metra i taka pleksi pół metra na pół metra postawiona, a i tak wszyscy rozmawiają dookoła tego, także jakieś takie absurdy. Ja, ja, ja zapytałem tam właścicielki tej, tej kantyny, pytam czy ty właścicielką jesteś? Tak, ja mówię, yy, czy ty musiałaś kupić sama te stickery wszystkie tam? z tym, żeby social distancing utrzymywać i w ogóle. Ona mówi tak, obowiązkowe, no bo government bla bla bla i w ogóle. I, i, i, I tak się patrzę, w całej Irlandii te wszystkie stickery robi jedna i ta sama firma. No chyba, że ktoś sobie sam prywatnie wydrukował, nie? Ktoś na tym zarobił taki Wahajs, mm. że jesteś po prostu, nie? Nawet jakby tak policzyć, nie wiem, 50 centów od naklejki. Co wiadomo, że z euroka co najmniej kosztuje, a może i więcej. A tych naklejek jest miliony wszędzie po prostu. Maseczek. Oś, to ja zaczynam chorować no, z braku tego. No. Y, maseczki w normalnych cenach jak były przed tą całą pandemią. Y, ja zawsze tam miałem jakieś zresztą moja też pracuje w firmie gdzie musi mieć te maseczki y, jakaś tam jedna paczka czy dwie czyli tam 50 do 100 sztuk. Nie? Mm -hmm. Jak się kupowało na hurtowniach y, w takich regularnych cenach, czyli powiedzmy jest to hurtownia, ale możesz sobie przyjść, kupić jako osoba z ulicy, nie? To dostawałeś cenę. E, to nie była jakoś specjalnie niska cena, nie była też wysoka, taka typowa rynkowa. Maseczka za 20 groszy. Okej. Okay. Mhm. No teraz to zielone. W tej chwili idziesz na Orlena i widzisz 5 maseczek za 15 zł. No to no ja, ja ci już powiem. 3 zł za maseczkę, a przez chwilę były po dyszce. Okej, okay, no to ja ci już pałam, bo kupowałem ostatnio 50 maseczek yy, za 30 euro acze. No to... 60, yeah. to, no to w... nie widziałem. Nie ale... Jakoś tak 70, także trochę jest. Yeah, yeah. Ech, zarabiają na tym. Kupę Słuchajcie, Mam dla was kilka rzeczy, które sobie przygotowałem w tym tygodniu i chciałem się wam nimi pochwalić. Dobrze, to może zrobimy taki kącik, ale ja jeszcze zanim zrobisz swój kącik, ponieważ Ola nam poszła, zapytam. Ola, może chcesz coś dopowiedzieć, bo my cię prawdopodobnie zagadaliśmy. <gadanie> ale na jaki temat? Nie wiem, czy przypadkiem nie przerwaliśmy ci, bo <gadanie> jak tak mówiłaś, mówiłaś na różne tematy, to tutaj... Przerywaliśmy to cały czas i różnica tego, to w silniku M52, TU i M54. Przede wszystkim M52 ma 150 konie, a M54 ma 200. Są różne pojemności. Oj dobra, wiesz co, ja teraz porównuję na naszych samochodach. <grybujesz> Nie wiem, wiesz co, słuchaj, od samochodów to Ty jesteś. Dobrze. Ja wiem tyle, ile, więc wiem, <grybujesz> tak? Ja mogę Ci powiedzieć, jaki mamy samochód, jaką mam pojemność, ile mam mocy. Ty I tak dużo jest. Bo no, mnie się dobrze. psuło, tym więcej wiedziałem. Dobrze, to, to, to, to zacznijmy szczęśliwy kącik Grzegorza, bo Grzesiu ostatnio mnie pokonał tutaj śmieszkowaniem. No, bo... no, by i... no, ringie, no, chwaliłeś się, no, że masz trochę dzisiaj dobrych informacji? Jeszcze raz, ale się. No, że chwaliłeś się, że masz jakieś kilka dobrych informacji na dziś? Tak, tak. No to, mocne są. No to, mocne są. to jedziesz. Nie, nie oddaję za onkologa. Jedziesz. Eee, dobra, zaczniemy od podkładu muzycznego, później to troszeczkę wyciszę, będziecie mogli sobie skomentować. Eee, tytuł jest Klub Elbląg 2, imienia Lecha Kaczyńskiego. <śmiech> Piosenka ta dla ministra Łukasza Szukowskiego. za jego walkę z wirusem tym groźnym nowym typusem. Piosenka nie zna lekarzy, pielęgniarka, pielęgniarzy, <tot> radiologów, ratowników, medycznych pracowników. a też końcu końcu świat Świat się. się i teraz Wam opowiem scenerię, ponieważ tutaj nie mamy możliwości pokazywania tego wszystkiego. Ta muzyczka sobie cały czas poleci jeszcze przez chwilkę w tle. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No przecież, przecież tak. żeby Ciebie było lepiej słuchać, no. Dobra. I wyobraźcie sobie takie stare OSP, żółte ściany, puszki gdzieś na ścianach i tak dalej. Jakiś taki stół ze szkoły poszarpany, ale przykryty jakimś takim pseudo obrusem, który czasem jest pewnie zasłoną. Jest sobie ekipa trzech gości, oczywiście polska, biało, czerwoni, szaliki takie czerwone, białe, nie. Jest jeszcze chorągiewka Elbląga, jeden stoi z gitarą elektryczną, taką elektryczną, artystyczną, drugi na klawiszach, trzeci przy basie, siedzi już, bo już jest gruby praktycznie. jak Gruby jest praktycznie, zresztą z gęby wygląda bardzo jak ten ten redaktor z Gazety Wyborczej, wyleciało mi z głowy, jakąś się nazywa. Przecież to mnie minuta Jebis? troszkę. No. Dobra, e, już ją wyłączam. E, w tle oczywiście mój prezydent Andrzej Duda, Gazeta Polska, Klub Elbląg. Oczywiście jest zdjęcie e, Leszka i tak sobie stoją i śpiewają. nie? E, ja nie rozumiem, nie rozumiem po prostu tego świata. Spierdolenie e, <śmiech> słowę się po prostu wylewa. E, to już nie e, jest nasz świat, człowieku uszami, e, ale teraz za gazeta.pl e, dział wiadomości. E, nie wiem, czy pamiętacie, jak w Końskim swego czasu prezydent podpisywał ustawę o transporcie kolejowym. E, była taka dosyć, mm, dosyć, dosyć charakterystyczna, dmuchana e, scena, gdzie tam prezydent sobie stoi e, na peronie kolejowym, siada do stolika, podpisuje tą ustawę, nie? Oczywiście. Stolik, tak. Blask fleszy, tak. I w siedzibie starostwa powiatowego w Końskich e, można obejrzeć stolik przy którym Andrzej Duda w marcu Nie, Kurwa, Odbył się to w koniec Nie. na koniec dworcu. Dla utrwalenia tego To jest wydarzenia. W siedzibie starostwa w Końskich powstało to szczególnie, to szczególnie pamiątne, szczególne no, upamiętnienie najnowszych dziejów. Teraz uwaga sobie teraz. No. stolik z tym krzesełkiem. Są dwie kartki, długopis, tak żeby to wyglądało, jakby była ustawa. Obok jest oczywiście na takim trójnogu postawione zdjęcie, jak prezydent przy tym siedział. I są takie trzy, te takie <tryk> zielone. Ale to jest tutaj nie, nie za taśmą, tak jak w muzeum. Tak, tak, jak, jak w muzeum. No mówię, nie ma możliwości pokazania wam tego. Wrzucę na naszą grupę telegramową to zdjęcie, żebyście mogli sobie rówić, zobaczyć. To jest po prostu coś pięknego. Nie to Poczekaj, dopiero zacząłem. Jeszcze, jeszcze troszkę tak nie wiem. No dojdzie na nich, to dojdzie. Okay. No, ale no oczywiście baska. mieliśmy teraz. Mieliśmy teraz wybory e, i teraz e, zrobimy konkurs. Jaka to melodia? E, Ola zgaduje. E, Ola za jeden. Ola Ola zgaduje za troszeczkę więcej niż jeden. Eee, kto napisał oryginał? <śmiech> <głos> nawet, nawet. Dokładnie, dokładnie, Ola, to chciałem powiedzieć. Dziękuję. <głos> yy, jakby ktoś potrzebował Leonard Cohen z zesrenka Alleluja. wiem, uh -huh. <głos> <głos> że teraz tą wersję będą na ślubach po prostu. Ale tak, chciałem powiedzieć, tak. że... English with Mr. President, Your Excellency. Oh. Jest cudowny po prostu. Czekajcie, ja to na e koniec odpoczę. Something is no? yes. Ale mieliśmy Zobaczmy, oczywiście tą kampanię prezydencką. Z mhm. czasu, zobaczcie, było takie popularne angielski z Tuskiem. Przecież tyle memów dostawało no. na ten temat właśnie, że... No, something, is something is no Something is no przecież tak. cała stronka była na ten temat. I teraz co? Teraz mamy naszego ukochanego <głos> Duda. Andrzej Andrzej Musimy uważać, bo już zamykają za niektóre rzeczy, ale e, e, także pilnujmy się z komentarzami. Każdy ma Aj, swoją opinię na ten, ten temat. mam muzyczną twórczość, tak. sympatyków. Poza tym tak. My, ale widzieliście, widzieliście ogólnie, jak wyglądała cała ta kampania, nie? E, e, ostatnio no. pojawiły się zarzuty w stosunku do telewizji polskiej, że. E, Najwięcej artykułów y, wszystkich, y, tego ile się on pojawiał, y, było najwięcej w telewizji. No tam 80% e, pasma, nie? Właśnie się okazało, że nie. Okazało się, że nie. Bo y, w statystykach wyszło, że oni więcej gadali i uwaga, y, już wam mówię podpowiedź. Teraz y, fragment wiadomości na prawach cytatu. Super Express dotarł do szokujących zeznań partnera kierowcy, który kilka dni temu spowodował wypadek autobusu miejskiego na warszawskich Bielanach. Okazuje Partner się, że 25-latek regularnie zażywa narkotyki, a także, że w przeszłości trafił na odwyk. To jeden z dwóch przypadków, wypadków miejskiego autobusu w Warszawie. Ten pierwszy skończył się tragicznie. Dlatego pojawiają się pytania, czy gdyby zostały podjęte odpowiednie działania stołecznego ratusza, możliwe było uniknięcie zdarzenia sprzed kilku dni. Adrian Borecki. Yy, okazuje się, że więcej mówili o Trzaskowskim niż o Andrzeju Dudzie. <śmiech> Możecie się jedynie domyślać, w jaki sposób. Tutaj oczywiście już pojechali całkiem yy, po temacie, bo kierowca gej zażywał amfetaminy z, kochanką, z kochankiem i ukrył ją pewnie w pudełku po podpaskach. <śmiech> w dupie. przecież... <śmiech> Ja nie wiem, na jakim w końcu to jest etapie, ale ktoś weryfikował te wszystkie doniesienia TVP o narkotyzowaniu o, się e, tych warszawskich kierowców autobusów i wyszło na to, że... O, to chyba to po nie, lekach był, czy wcale coś, to nie tak. była prawda, że jeden z kierowców był po lekach, e, drugi z kierowców też tam wcale nie brał, tylko był jakiś tam, nie wiem, czy to błąd był, czy coś. Palił, ale się nie zaciągał. Nie tak. wiem, góra, ale... To jest straszne. No. A Grzesio, a masz tą ale... informację o tym, o pani na przejeździe kolejowym w Poznaniu? Co to robił na nią pociągi, i myślała, że ją przepuszcza? A to słyszałem o tym, ale nie. O. Nie, bo tak stracając, odnośnie wypadków. Polityczne. Odnośnie wypadków, tak tylko robiąc taką bardzo krótką przerwę Grzesiowi. E, niedawno w, pod przynobus, pod Poznaniem wjechała pani ponieważ szenobus przed przejazdem kolejowym zwolnił i zatrąbił i ona pomyślała, że ją puszcza. Słuchajcie, u nas kiedyś koleś idzie pod kołami wąskotorówki. Ale tak. ja się porusza 5 pięć na godzinę. Tak, gościu przed tą wąskoturówką idzie, i, normalnie to no. On chyba musiał centralnie po prostu iść obok głowę zaraz chyba tak. Iść, zaraz dosłownie się położyć przed chwilą. No dobra, ale się dawaj, dawaj jeszcze ten następne jakieś tak. A Andrzej, no i oczywiście. Ee, ee, oczywiście. No to znaczy tutaj już będę e, troszeczkę skręcał w stronę. Lewantka. E, nie, tego, to znaczy mm, się brzydzi. Kurde chyba też. Chyba też. E, były wybory i zaczęła, zaczęła się wylewać głównoburza burza na ludzi, którzy głosowali na Dudę. Nie wiem, czy słyszeliście o tej akcji od polskiego rolnika nie kupuję. Słyszałem. Gdzieś mi tak. się uszy obiło, że nie chcą kupować od polskich rolników za to, że głosowali na kelnera. Tak. Ale skąd? Eee. No, bo jest takie no bo ci zemsi. to. Tak. A, jest... a ja aż z, z ciekawości sprawdziłem, ile osób mieszka w miastach, a ile osób mieszka na wsi. Na wsi mieszka 15 e, milionów mniej więcej obywateli. E, w pozostałych Plus połowa elektoratu. E, ośrodkach. E, to znaczy ja mówię o wszystkich obywatelach. A, okay. e, nie, nie, mam, nie znalazłem podziału na e, uprawnionych m, do głosowania. Prawa a w okay. tak. e, pozostałych, czyli we wszystkich miastach powyżej 20 tysięcy i wzwyż, 23 miliony. Więc za przeproszeniem teraz do wszystkich słuchających z miast, co mają problemy, do rolników trzeba było kurwa nie siedzieć na dubie, tylko zapierdalać do lokalów wyborczych. E, ponieważ ich było statystycznie około 20 punktów procentowych więcej. Ale no, Tylko się przecież, chciało po prostu pójść zagłosować. Ale to nie jest tajemnicą, że wieś głosuje za zapisem, i. No to wiadomo. A to też no, nie do końca to, prawda, prawda, bo jak był, był ten konkurs na. Wóz Strażacki, to tak. tam bodajże z tych, 16, z tych 16 wsi, co wygrały, to 10 w 10 z nich wygrał chyba Czaskowski. Tak, tak, tak, była jakaś taka Ale później w drugiej, w drugiej akcji poprawili temat, hmm. bo już zrobili w taki sposób, żeby bardziej to sprzyjało właśnie Andrzejowi. No w ogóle akcja hmm. z wyborami jest taka, że do Irlandii w ogóle za granicę ludzie nie dostali kart albo dostali je w takich terminach, że nawet nie mogli ich nie było szans, żeby je odesłać w terminie dostały yy, karty. Czartowska. Ja słyszałem o tych pakietach właśnie, co na przykład szły do, przez Royal Mail i te pakiety, które wychodziły z Polski i miały lecieć na przykład do Wielkiej Brytanii, to yy, nie znaczna część pakietów A. znaczna część pakietów została zatrzymana na granicy Polski przez ponad dwa tygodnie i wystartowały dopiero na kilka dni przed samym wyborem. Tak, no bo wiedzieli, że zagranica za będzie tak. głosowała na Trzaskowskiego, no to to zatrzymali bardzo ładnie, a do tego nasi znajomi, którzy którzy, którzy dostali te pakiety, poczekajcie, bo trochę już za dużo gadam muszę czegoś napić. Przepraszam, bardzo profesjonalnie, jednak dostali pakiety bez pieczątek, bez niczego. Dziękuję za uwagę. To jest kpina. To, to jest Nie kpina. To jest kpina. Nawet jak wyślą, to już jest taki pakiet nieważny. I dupa, nie? Ale wiesz, bo to jest też instytucja protestów <knie> wyborczych, że... Ale... Tylko też tak, nie się to będzie się to... będzie chciało, nie? No właśnie. Nie wiadomo, ile będzie się chciało, na ile w ogóle oni temat będą mogli zweryfikować, na ile temat będą mogli ogarnąć. A i tak, oni mają w tej chwili ponad 50%, więc no, jest jak jest, nie? Yy, znacie szkło kontaktowe? Tak, TVN. Wylewa się już troszeczkę z ludzi, coraz częściej. On nas zadzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu! Ziobro kurwo jebana! kurwo Coś takiego się wydarzyło. Ja pierdolę. Co to było? Zadzwonił sobie pan, który stwierdził, że coś takiego powie. Ja pierdzielę. Popiera bardzo, popiera. Ludzie odbija po prostu. To są najmniej istotne wybory, a najwięcej sraki dookoła tego było. To było tak mocne, że aż sobie usiadłem. To poszło w telewizji normalnie? Tak, te normalnie No, może to na żywo to leci. Bo to jest na żywo. ściągają po chwili, nie? To jest lepsze stół. <głos> no, tak, no. Nie, ja nie mogę. E, w ogóle zaczynają się ludzie w kurwie, zresztą nie wiem, czy kojarzycie jak odpieprzyli, że e, Słuchajcie, dostaniecie również i wy, nasi kochani emeryci i renciści, 500, bon turystyczny, żeby pojechać do Mielenka. A za co? Tym razem im dają, e, bo. Zagłosowanie no, bo teraz... na pis. Za tak, zagłosowanie na pis, nie? E, w poniedziałek po wyborach, jak już wiadomo było, że Duda wygrał, odrzucili wniosek ustawy. <głos> Jaka wyjebka! Ale wyjebka, ale. Po prostu perełka. E, ale spoko. E, teraz nie wiem, czy słyszeliście w ogóle tłumaczenia się dudy odnośnie wynagrodzenia posłów. No to poczekaj, bo ja już podejrzewam, to będzie coś jak szedło, że im się po prostu należy za tą ciężką pracę i tym podobne, bo to, to, to, to, to... A to nie to mieszkaniem w, w centrum Warszawy za tysiąc złotych? Tak, to czekaj, to czekaj. Już, już, już wrzucam. Nie, tam to, to było też... o nagrodach, że im się nie, po prostu należy. ale wy macie tam tak. ciekawie, muszę przyznać. Uwaga. Proszę Państwa, no ceny rosną. Tak, ceny proszę państwa rosną. Ja Nie, sobie no. zdaję z tego sprawę, że ceny rosną, ale musicie mieć państwo świadomość, że jak rosną wynagrodzenia, to niestety rosną też i ceny. Dlaczego? Bo przedsiębiorcy podnoszą ceny, dlatego, że im Nie, wzrastają weź, koszty. Nie. Jak im wzrastają koszty, to oni sobie starają się to zrekompensować wzrostem cen. Kto ich kurwa uczył ekonomii? Gościa, ja, co ma ja, brata. Ja, tak, ale... Mijak bardzo podoba to wszystko, co... Masz jakieś te stronki dla Madek, czy jakieś tam inaczej, co mówią, że powinno 500 plus być zwiększone, bo ona na początku programu mogła kupić więcej za to 500 zł niż teraz. A teraz wyszło, że ma być 600, chyba 640 zgodnie z inflacją, nie? Pytanie matki. Ej, słuchajcie, czy to prawda, że 500 plus jest tak naprawdę z naszych podatków, czyli tak naprawdę najpierw musimy im zapłacić, żeby potem dostać? To jest to światełko w tunelu, tylko, że akurat tam jest pociąg. To mi się też podobało. A jeszcze jedna rzecz mi się podobała wypowiedź jakiś pani też w komentarzu na fejsie, że to nieprawda, że to idzie z podatków wszystkich ludzi, bo tak naprawdę 500 plus i trzynastki idą z podatków tylko tych złodziei, którzy tych podatków nie płacą. O tak, tych ba bandytów o, na wacie. To jest parkour intelektualny. Ba bandyci na wacie, autentycznie, kurwa. Yep. Wiceministrowie rzeczywiście Ej, przysięgam. No, zarabiają bardzo mało, a też proszę, żebyście Państwo mieli świadomość, że na przykład wiceministrowie jeżeli nie są z Warszawy, to płacą za mieszkania, w których mieszkają w Warszawie. To nie jest tak, że oni dostają mieszkanie za darmo. On to mieszkanie dostanie, ale on musi za to mieszkanie zapłacić. I wcale to nie jest niska stawka. To jest dzisiaj koło tysiąca złotych. Więc jeżeli on e, zarabia e, na rękę no, to powiedzmy 7 tysięcy, no to jeżeli jeszcze tysiąc płaci za mieszkanie, to to znacząco obniża mu pensję. Biedny, kurwa. No patronaj to załóż. Jeśli, no to, to w takim razie... 50 złotych centrum Warszawy, nie? Ej, ale nawet jeśli by nie dostawali zwrotu, <głos> już oni dostają za wszystko, kurwa, zwroty, nawet, że sobie kupią wodę po prostu w pociągu, to 6 tysięcy to wcale nie jest tak mało. Ja pierdzielę. Teraz jeszcze wprowadzili kolejną ciekawostkę, bo tak, chcą im podnieść dietę tak w ogóle. E, zrewaloryzować, o, tak, zrewaloryzować dietę o e, wskaźnik inflacji, bo nie były przecież podnoszone diety od wielu lat. E, a teraz ciekawostka jest, bo teraz e, e, do tej pory jeżeli jakiś poseł chciał pracować na przykład na jakiejś uczelni czy coś takiego, w ogóle gdzieś, jakieś dodatkowe dowody z umowy zlecenia, umowy dzieło na najem lokalu, to musiał to wszystko zgłaszać do prezydium Sejmu i yy, yy, musiał dostać na to zgodę. A w tej chwili oni zrobili tak, że on już nie musi się do niczego w ogóle przyznawać, może zarabiać ile chce yy, i, i w tej chwili może pracować ile po prostu chce, nie? Czyli jest gościu, który teoretycznie powinien siedzieć w Warszawie, siedzieć, naciskać ten pieprzony guziczek i podnosić rękę w odpowiedniej chwili, a jego nie ma, bo on akurat to robi w tej chwili na jakimś Uniwersytecie białostockim. Wykład sobie no, daje, nie? To jest Jak państwo o gazeta? No. To jest za RMF24 akurat. Jak wylicza gazeta, poseł dostaje średnio 8 tysięcy pensji brutto rękę. Przy czym... Żebyście wiedzieli, 8 tysięcy brutto pensji miesięcznie dla posła, to nie jest 8 tysięcy brutto dla normalnego człowieka, ponieważ nie dla płacą Polaka podatków. statystycznego... Oni mają inne brutto. Płacą. płacą y, tylko, że u nas y, stawka wolna od podatku jest 3 tysiące złotych, a u nich jest 31 tysięcy złotych. Ile, kurwa? Przepraszam? Jeden. Tak, tak, tak. Dziesięciokrotność? Tak. tak. Więc jeżeli... Oni ciężko tysięcy pracują. Przez 12 miesięcy to jest 96 tysięcy. Wobec tego on płaci podatek tylko z 60 tysięcy, a normalny człowiek płaci z 93. Do tego dostaje jeszcze 2300 nieopodatkowanej diety i jeszcze 11 tysięcy netto na prowadzenie biura poselskiego, czyli masz biuro poselskie powiedzmy w Rzeszowie, gdzie płacisz za lokal załóżmy 3000 tysiące złotych, stawiasz tam sekretarkę za 3000 zł. razem ci to wychodzi 6000 tysięcy złotych, dostajesz na to 11000 tysięcy złotych. No to jeszcze coś się tam tyłem, nie, nie... jakieś rzeczy biurowe kupi od kumpla i dodatkowa kaska jest. Nie mam bladego hmm. pojęcia, kto otworzył piwo, ale słyszałem. To była prawda. <głosy> Jaki wyczulony. <głosy> Nie, ja stwierdziłem, Ale... że Ares chyba po prostu się musiał napić. No i tak. Nie, nie, ja mam kluba dzisiaj. Także, także ten. Będę powolutku zamykał swój kącik. Polityczny? <laughs> Polityczny, aczkolwiek mam jeszcze jedną ciekawostkę. Nie wiem, czy kojarzycie tamę trzech przełomów w Chinach? Ja już po tym, co nie, mi przed chwilą puściłeś, nic nie kojarzę. Samat Trzech Przełomów jest to y, chyba największa na świecie y, zapora, y, największe spiętrzenie wody, jakie zostało w ogóle stworzone przez człowieka. Oni to, co... To tam na Jankce bodajże, nie? To ta? Tak, na, na rzece Jankce. To, to jest po prostu coś niesamowitego, co oni zrobili. Y, zaczęli to budować w 93 roku, y, zakończyli napełnianie zbiornika w 2010, chyba 3 lata trwało napełnianie zbiornika, z tego co pamiętam. Podnieśli poziom wody o 170 metrów w sumie. 175 z tego co widzę nawet, no. Do tego chyba musieli wysiedlić ponad mm. milion osób i w ogóle wpływ Taka ciekawostka odnośnie samej tej zapory. Yy, za Wikipedią akurat. Przemieszczenie po uruchomieniu zapory 40 miliardów ton wody spowodowało mierzalne, choć nieistotne w praktyce, skutki dla obrotu osi Ziemi. Oś przechyliła się nieco, przesuwając biegun geograficzny o 2 centymetry, a doba wydłużyła się o 600 mikrosekundy. To są pomijalne wartości, ale Chińczycy, podjąc taką tamę, wpłynęli w ogóle na to, w jaki sposób Ziemia się porusza. Dobre. I tak. taka, taka ciekawostka. A teraz yy, kolejna rzecz właśnie, do której dążę. Po yy, bardzo dużych opadach śniegu zaczęło to wszystko topnieć. Później jeszcze gdzieś tam w kwietniu, mały, maju były bardzo mocne opady deszczu i teraz się okazuje, że mimo tego, że mają zaporę, to muszą zrzucać wodę w takich ilościach, że ponad pół miliona chyba osób w tej chwili musieli jeszcze ewakuować z terenów zagrożonych powodzią. Bardzo dużo miast zostało zalanych. Na chwilę obecną nie wiem ile tam do końca, ale to już w dziesiątkach tysięcy się mierzy liczbę, którzy, którzy zginęli wskutek właśnie powodzi, która ma aktualnie miejsce. No powtórka, z, Przepraszam tak, Grycia, ale to nie jest powtórka z historii z wielkim głodem w Chinach, gdzie oni wróble wybijali? Tak, no, to chyba. To jest, no, tak, tak, to, to tak, było tak. dobre. Kurde, no. I, jeżeli mogłem tylko coś dodać, to Zapora trzech Przełomów jest największą hydroelektrownią na świecie pod względem mocy. Moc elektrowni wynosi 22,5 gigawata, bla, bla bla bla bla. Posiada 32 generatory, każdy o mocy 700 MW, Średnie zużycie węgla do wyprodukowania jednego kilowatogodziny. Energii w Chinach to czekaj, to 366 gramów. Zatem zapora trzech przełomów przyczynia się do ograniczenia zużycia węgla o 31 milionów ton rocznie. Nieźle. Ogranicza, ogranicza też emisję 100 milionów ton gazów cieplarnianych, miliony milionów ton pyłów, miliona ton dwutlenku siarki, 370 tysięcy ton tlenku azotu i 100 tysięcy ton tlenku węgla oraz znaczącej ilości rtęci do atmosfery. Nie no, to jest jakiś deal w tym dla ekologów. Wiesz co, nie do końca. Hmm. To y -y -y. Nie no, przeczytałem jednym, po Wikipedii, wiesz, tak jak ta, ta, gdzie no, to to jednym, ten... jednym z powodów e, dlaczego powstają susze jest właśnie budowanie tego typu obiektów. No tak. A dlaczego? Ponieważ woda jest spiętrzana w jednym miejscu, ona ma zdecydowanie wtedy większą powierzchnię parowania, dużo więcej tej yy, wody ucieka do góry. Druga sprawa, gdy następuje zrzut wody, yy, bo czasem trzeba ją zrzucić, to to, sprawie, to pogłębienie, pogłębienie yy, tej rzeki, która jest tak jakby za zaporą, im głębiej jest woda, to później jak się ogranicza troszeczkę e, przelewanie tej wody, to powoduje obniżenie całego koryta o kolejne tam centymetry. Mhm. A to znowu powoduje, że wszystkie tereny, które były dookoła, one również te wody gruntowe im się coraz bardziej obniżają, coraz bardziej wysychają. Wobec tego e, tereny dookoła właśnie rzeki za zaporą są coraz bardziej osuszane w ten sposób. I dlatego tego typu zapory są bardzo złym rozwiązaniem ogólnie dla naszego środowiska, bo w jednym miejscu tu się piętrzy. I druga sprawa w tej chwili w Chinach, a propos też tych powodzi, które teraz trwają, jedna właśnie z takich zapór, tylko że zdecydowanie mniejsza, uległa uszkodzeniu. I też się zaczyna to wszystko sypać. Kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób zginęło, nie? A to w Chinach to... No, bo niech... tak. W Chinach to z rozmachem, nie? To tak jak już kiedyś opowiadałem, ten dowcip, jak to siedzą generałowie chińscy podczas narady i mówią, że będą atakować małymi grupami po 2-3 miliony. No. Dobre. Kawał zawsze dobry. E, tak. Także ja, ja w sumie już częściowo wyczerpałem e, temat, tematy, które miałem przygotowane na dziś. Mam nadzieję, że mi się podobało. Ba, były, tak, były... tak Grzesiu, takie pytanie. Masz tam gdzieś na podorędziu tą sławetną rozmowę z tego tygodnia na koniec dopuszczenia? Możesz puścić te 11 minut na koniec kompromitacji. I... No bo mówię, że możemy puścić na sam koniec już skończymy, nie? Bo ale nie ale wiecie co, z, z drugiej strony... Ale nie wiem, o której mówicie. No, ale to. Andrzej nie. Andrzej po angielsku. Aha, nie, bo jak za dużo, to znowu ktoś się przyczepisz to nie jest na prawach cytatu, tylko wiecie. A, no w sumie masz rację, no no. Yy, także... Można no zacytować bardzo łatwo. Tak. Your Excellency. E, e, e, e, e, I speaking English, Your Excellency. E, under control. Ej, ale powiedzcie mi uczciwie, bo wiecie, dużo rzeczy można dużo rzeczy można zarzucić na przykład tam Kwaśniewskiemu, ale to był jedyny prezydent, który naprawdę mógł nas jakoś reprezentować. Gość w językach jakiś ogarniał, nie? A tutaj mamy mamy, mamy prezydenta, który ale poczekaj, poczek poczek mamy prezydenta, który po jednej kadencji zostaje wybrany ponownie i okazuje się, że jego język angielski to jest... Nie istnieje. To, to, to wiesz, no to jest jakieś... I, ja, ja już naprawdę nie wiem, czy on tak bardzo nie umie, czy on po prostu go nie używa i mu zardzewiał tak bardzo. Kolejny cytat. No. A propos tego, co mówisz. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Prawda. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę, jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Brawo. Brawo. Ja znalazłem w ja znalazłem problem. Andrzej się po prostu nie umie nauczyć. No. Może masz złego nauczyciela. O, kurwa ja się cały czas uczy. to nie jest jak Grzesiek, bo Grzesiek się też cały czas uczy. Ale ja się w końcu czegoś nauczę. No tak, tylko Grzesiek z sukcesami, się. bo Grzesiek, się, Grzesiek ma te sukcesy, że on po, po prostu się czegoś nauczy i przyjdzie i nam tu męczkuje. To oczywiście, oczywiście, no śmieszkowanie śmieszkowaniem, no dobra, niech się uczy, no fakty, ale no faktycznie, no przez pięć lat, ja w mojej opinii, to no, powinien się, że się nauczyć się troszeczkę. Tego, co będzie musiał powiedzieć. Co będzie chciał powiedzieć, co będzie tak. Co chciał powiedzieć, no to ty nie wiesz, co chcesz? Musisz się tego uczyć? Nie, no on uczył się z tego od, od prezesa oczywiście. No. Uczy, no, on się uczy tego, co mu każą powiedzieć. Czekajcie, bo był bardzo fajny mem, jak dzwoni Jezus. I Halo, tu król Polski. A pod spodem jest zdjęcie Dudusia i tam. A, dzień dobry, Panie Jarosławie. O <laughs> Nie, to, to. Nie chcę nawet mi się już tego nie chce kom komentować. Jak kompromitacji. rążko jest ciężko. Wiesz co, bo a ja tak się Ja się zastanawiam, tylko po prostu, jak, jak tak prezydent może. Wiesz, no, no bo. Wypadałoby, żeby prezydent. On ma funkcję reprezentatywną. No, jak on się może reprezentować? Jak on nic nie potrafi powiedzieć poza polskim. Ale zobaczcie, że w wymaganiach na jakby, kandydowanie na prezydenta nie ma nawet wykształcenia wyższego. Nie musisz mieć hmm. żadnego wykształcenia. I tak był lepszy od kurde Dudynów. Że, że jak, jakby nie było, to, to, to, to, teraz, to teraz większe wymagania są do, do tego, żeby zostać sprzątaczką na dworcu niż prezydentem. przecież no. Idziesz gdzieś do handlu czy gdzieś i jesteś po studiach, to już od razu wymagają Ciebie trzech lat doświadczenia. A prezydentem może zostać naprawdę no, byle mener. 35 lat. I A w sumie już może być, być bezdomna nawet, no? Bo być i 35 lat. Ale, ale się... z, dru z drugiej strony przecież kurwa, no to nie powinno tak być. Nie powinno, ale niestety. No, no dobra. Hmm. Jak byłem mocny, jak to bezpieka mnie służyła, jak to oni wykonali i wykonywali wszystko to, co ja chciałem. Chciałem mieszkanie, musieli mi dać. Chciałem pieniądze, musiałem mi dać. A chciałem jeszcze większe, bo wtedy nie chciałem za mną pracować. No czy większego bohatera chcecie? No dobrze, ale za co dawali panu te pieniądze? Skoro pan mówi, chciałem pieniądze, mi pieniądze. No, ale, ale za dobrze. co? Nie, to jest... To jest... To, jest to, no nie, nie, to oni tak piszą, to nie ja mówię. Oni pan tak piszą. Chciałem pieniądze, chciałem pieniądze. Uh, nie, nie, nie był lepszy. Nie był lepszy. Ale, ale ja, a, a, a... nie. Nie, czekajcie, tutaj akurat lech. w tym, to... tym urywku... Ja, ja mówiłem o Kwachu, nie o Lechu. No, ale tam wcześniej e, Ares powiedział. Ja pamiętam. O lechu, o lechu, o lechu, no, tak. że, że lepszy nawet, lepszy nawet skurwy z własnym umysłem, jak Paczynka Prezesa. No, no, no Prezes. Ma... Po, w tym przypadku musimy patrzeć na grzechy Prezesa, nie Dudusia. A prezes też ma swoje za skórą. Wybaczcie, że taki skogrobie, no, ale taka tak prawda. Tak. Ktoś tu chciał coś dodać chyba Marek. Znaczy wiecie co, po prostu e, ja akurat poszedłem trochę pod prąd. Ja i... po prostu stwierdziłem, że szkoda mi na to główno ze przeproszeniem czasu i nie poszedłem głosować. No to masz, tego, co że... masz? No. Wiesz co, to... okej, okay, ale co to zmienia? No to jest ja tylko wiem. prezydent, to jest tylko urzędnik On nic nie może, nic nie może zrobić praktycznie. no a To jest, to jest właśnie najstraszniejsze, że on nic nie może, a taka głównopurza się rozpętała. No właśnie. Przecież to, właśnie to, było, to było smutne. ten tę grafikę, że Będziemy mieli pedału, będziemy mieli coś tam, będziemy mieli coś tam. Jest przecież argumentacja. Słuchajcie, nie. dorośli ludzie, którzy mają własne interesy, gdzieś tam coś usłyszeli, gdzieś tam jakiś urywek czegoś i mówili na przykład, nie wiem, że um, Trzaskowski to ściągnie imigrantów do Polski. Tak. Jak? Chyba do siebie do mieszkania. Mówi, że Duda coś tam. że Duda... Wzię... Ola, chciała... Ola się na mnie wkurzyła w tym momencie i powiedziała, że mam, e... mam i zagłosować. Mówię, no dobra, ok. No to weźmy sobie, odpalmy sobie program wyborczy, przeczytajmy, zobaczymy. No i dobra. I wziąłem sobie na przykład Trzaskowskiego, bo akurat Dudy, no, to wszędzie był ten program na, na plakatach wszędzie. No ale mówię, dobra, biorę Trzaskowskiego. Na zaczę... samochodach, inspekcji transportu drogowego. Tak. I Wziąłem sobie ten program, odpowiem sobie na jego stronie. Nie jakieś tam komentarze czy coś. Siedzieliśmy sobie siedzi, siedzi, siedzi przed laptopem to pamiętam. I Trzaskowski też obiecywał głupoty, też ściemniał, też kłamał. Także stwierdziłem, że nie, po prostu. Ani jednemu, ani drugiemu nie ufam. Ani jednemu, ani drugiemu no, nie powierzę swojego głosu. tak? Nie chcę tam... E, Głosować dać... na mniejsze złoteż, nie? Nie chcę, nie chcę. Kortela na dwie minuty nie powierzyła to dopiero głosu. Tak, jakbym tak jakby miał, nie wiem, zjeść gówno, które troszeczkę mniej śmierdzi, ale dalej jest główne. mi się bardzo podobał ten pomysł Gizy, chyba w którymś stand-upie. Tak, tak. mieć, jakby, głosy za, za i karty, głos przecież, głosy tak. za i głosów przeciw. I ten, kto dostaje najwięcej głosów za, no to um, zostaje nim tam prezydentem, premierem czymkolwiek. A ten, kto ma najwięcej głosów przeciw, to biorą go na środek jakiegoś miasta czy czegoś i rucha go wielki, ogromny niedźwiedź. <laughs> Słuchajcie, no. a, a, ja teraz znalazłem problem e, wyboru w naszym kraju. Na tym Wtedy przykładzie powinniśmy głosować, głosować tak nie za kimś, takim, tylko przeciw komuś. Wtedy byśmy widzieli, kto no, jest najbardziej i nienawidzony. Nie jak Przegrali. To już wiem, no, że przejebany miałby rudy. Chyba mam jakiś skrót. Nie, no. angielski. No. No, Okej. Okay. Chcecie tego? A puść, jak już mnie dobijasz to... Skarż mi po mnie. Dobra. nie być. I... I can, I can tell you... Um, um, very, very, very... Uh, this is... Odmień, no. Odbień, no. no. <laughs> Kam um, Komisarz. <laughs> <laughs> uh, um, uh, um, no, Komisarz. Komisarz. Um, uh, um, I am. So, but, but, but, but this is, but this is uh, <inaudible> <You are inaudible> W mieszkaniu, ja się w samochodzie kiedy jadę, ja się w samolocie kiedy lecę, ja się cały czas czekam. Nie, Kurwa, uczysz się tego piąty rok kolejna na kursach i wszystko to jak krew w piach. Siedzę i uczy się języka, nowe słówka. O kurwa, czego już to błagam. To be, kurwa, or not to be. O Od... tym <grym> też no z wszystkim! Widzę! Widzę! Przedstawię Cudo. Aj, aj, się na piątek, się No i dla mnie. Oh. Oh. Dziękuję Wam za to, że byliście. <śmiech> Wiemy, że mogliśmy dołączyć. O. o, Przepraszam, czekajcie, dajcie mi chwilę do siebie. Wzruszył się. Ja, ja, ja się tu prawie udusiłem ze śmiechu. O, jest idealnie. Piękny Grzesiu. No. Dosta dostaniesz za to jakieś, nie wiem, prawa admina tutaj tam. Mam jeszcze jedno dobre, mam jeszcze jedno dobre. Nie. Nie. O nie. Tak, no. Tak było, tak było. Dwa tygodnie temu. Tady grzech, gdzieś tam wycina moje śmiechawki. Oj. Nie ja wiadomo, czy to był teraz leniuch, czy ja puściłem leniucha. O Dziękujemy. Ej, naprawdę. Fajnie, że przyszliście. Ej, Marek, Ej, Ola, dołączcie do nas do grupy na Telegramie. Zapraszamy. Chyba, że... Chyba, chyba, że, że nie wiem, stwierdzicie, że nie macie czasu na, na, na, na nas, ale zapraszamy szczerze. Grzesiu, no. na pewno wam tam gdzieś linka podeślę. Grupa jest, jeszcze, grupa jest jeszcze otwarta no. i ja jestem bardzo dobry w, w dotrzymywaniu swoich postanowień. Stwierdziłem, że 20 osób w tej grupie to będzie maks, jest już 21, zapraszamy kolejne. <głosy> Ale jest, jest chyba trzy czy dni aktywne, także wszystko się zgadza, spokojnie. No, także, tak, tak, że... także jest dobrze. Właśnie Grzesiu wysłał, także właśnie dołączamy w tej chwili. Ale zapraszamy. Y... Czym dołączasz? Dołącz... Dołącznikiem. O, jest, jest. Marek. Okej, okay. dołącznikiem. Bardzo dobrze. O, super. No i jest so... stolik też. Stolik tak. jest po prostu przedni. Olu, ja bardzo dziękuję za tonę wiedzy i w ogóle zrobiłaś tam audycję tak w trzech czwartych, szczerze. No nie zapomniał Marku. No. A M to to za... Marek przyprowadził. <grym grym> ale... nie... <grym> to ma podwójne zasługi. No. Raz nagadał się tak. Przyszła tak? przypomentała się coś za mną, kurde. Bardzo miło się przy was olewało obowiązki. Zapraszamy. Jej. A to ona to ty, tak jak w tych wszystkich memach, że zrobię wszystko byle nie robić, byle nie, nie robić tej nauki, tak? Trzeba zrobić obiad, trzeba zrobić pranie. Ja skończyłam przecież, no, w sumie pracę tylko mi została, całą resztę już mam pozaliczaną to oczywiście mam urlop wtedy, no to co? No to pranie było całe poskładane, było pozmywane. No, Marek do domu, no i do nas przyszłaś. Kanapki na rano miał do pracy zrobione. No domu to po prostu. Zbytki kanapki. Tak, Tak jest. Potem nagle tak, wiesz Marek, muszę dzisiaj chwilę dłużej posiedzieć. To co, do której będziesz siedziała? Druga? Nie no, szósta. Oj, tak. Był taki tydzień, gdzie ja na szóstą się budziłem i wychodziłem do pracy, a Ola się kładła spać. No, żartujesz. Tak no. po, po całej nocy? Tak dajesz rady, to ona mówiła, że Ola mówiła, że ma tam jakąś muzykę, przy której daje radę, ale na no bez przesady. Ja ogólnie jestem na stemarek. <śmiech> ja o no, ja no, ja ja zawsze pracuję w nocy, nie potrafię się w zniżkuć. O, no, rozumiem cię nawet dobrze. Teraz po prostu niesamowicie cierpię, że mam pracę na siódmą rano, bo w sumie wstaję 6.40. O. piona Ola, ja też jestem nocny człowiek. Znaczy, o tyle spoko, że mój dojazd do biura zajmuje aktualnie minutę, bo muszę po prostu przypomentać się z łóżka do biurka. Aha, to na tej zasadzie to, to, to, to <laughs> dobrze. Jakieś plusy. <głos> Jakieś plusy pandemii nagle się okazało, że całą robotę, która nigdy nie będzie możliwa do wykonania zdalnie, można zrobić zdalnie. Wiesz co? Ale to jest, to jest przepiękne, bo właśnie, właśnie to jest fantastyczne, że tak zawsze było, że a trzeba chodzić do tej roboty i w ogóle, a teraz się nagle okazuje, że te firmy, wiesz, nie muszą płacić milionów, tam czy tam setek tysięcy czynszów za, za, za biura i całą resztę, i to może iść, a ludzie sami mogą pracować z domu, nie? No przecież u nas było tak, no ja pracuję w dość dużej korpo, takiej jednej z większych w Polsce, telekomunikacyjnej sieci i u nas wywalili, jak się zaczęła pandemia, 14 tysięcy ludzi do domu. Ile? Hmm. 14 tysięcy ludzi do domu. Ale do pracy w domu zdalnej. Tak, tak, tak, tak do zdalnej tak, pracy. Nagle się okazało, że się da. Fakt, że po prostu serwery na początku padały, ale to ogarnęli w ciągu dwóch, trzech dni. Okej. Okay. No i tak się da. No dobrze, a powiedz mi... No i to jest, to jest przyszłość, mam nadzieję, że tak będzie wyglądała przyszłość. Że ludzie sobie będą z tobą pracować i tyle, a nie siedzieć gdzieś po jakichś biurach w klitkach z obcymi ludźmi. Oczywiście co? Ja... Praktycznie przez całą pandemię cały czas pracuję właśnie w biurze, codziennie dojeżdżam. Fakt, że Ola trochę cwaniakuje z tym dojściem do, do pracy. Jak wcześniej z, w Warszawie mieszkałem, no to dojazd do pracy między 40 minut a półtorej godziny w jedną stronę. No, u nas też 8. Dzisiaj to jest 6 minut. Super. 6 minut. No, samochodem po prostu od, od drzwi do drzwi powiedzmy. O. Super. No ale to, to, to korki e, bardzo to spadły. To jest praktycznie na drugim końcu mieszkania, na drugim końcu nie, proszę, nie mieszkania tylko miasta. No, tak. Więc ty y ty się teleportujesz w 6 minut. Wiesz co ja, to jest najlepsze, ja, że jadę przy szpitalu. To jest jeszcze świetne. No, praktycznie, bo praktycznie prawie że prostą drogą. Także to jest moment silnik się nie zdążysz za dobrze nagrzać. Natomiast. Y ja na przykład nie mógłbym popracować tak zdalnie, bo. Y problem no, ze smogą biura, i się. Tak, ale poza tym też bym zwariował bez tego kontaktu z ludźmi. A tak mam kontakt z tymi ludźmi z, z, z, z biura. Siedzimy sobie tam w, w piątkę w dziale. E, można się w każdej chwili przejść do jeszcze innego działu, tam podpytać, coś pogadać. No by po prostu pościnać pogadać. Ale masz inny charakter pracy zupełnie. Ja, niezależnie, nie ja mam siedzący też, bardzo. No tak, ale mi chodzi o to, że ty masz też taki, wiesz, no, jednak u mnie ten czas pracy jest zupełnie inaczej mierzony. I u mnie komputer jest cały czas monitorowany. No i... tak, dlatego kładziesz sobie spinacz na spacji. Oj tam, nieważne. E... No Bo jak mi zlicza po prostu aktywność na komputerze, no to taktyczna spacja, po prostu kładziesz coś na spacji i notatnik jest otwarty, no i wleci, nie? I ktoś, I ktoś potem to sprawdza i patrzy, Jezu, Ola przecież pisze tutaj listy, jakieś znaczy... maile na milion znaków, pewnie ma taką produktywność, to jeszcze i Sramy trochę. Nie, no bo chodzi o to, że e, mamy te przerwy zaplanowane i tak dalej, ale mm, dla mnie jest niewyobrażalne na przykład nie móc sobie pójść po herbatę w dowolnym momencie. No to ludzie kombinują, jak się da. I no, ja, ja, no, ja ok, no, nie, nie, nie lubię swoją nie. pracę. Bardzo lubię swój zespół, mam bardzo spółko zespół, ale jakby techniki po prostu mierzenia e, pracy, tego jak to robią e, właśnie w... E, wszystko, lud, nie ma ludzi, są tylko słówki w Excelu i na tej podstawie po prostu. To jest straszne. Tak, dlatego... To jest po prostu, po tyle. Pracuje ta praca z domu, bo ja mogę sobie otworzyć okno, kiedy chcę. Mam wiatrak zaraz obok, nikt mi nie jęczy, zaraz jak jest klimatyzacja włączona, że o Jezu, zimno albo o Jezu, gorąco. A ja ostatnio miałam wino na biurku. Ale nie piłam wina, żeby nie było. Jestem grzeczną dziewczynką w trakcie pracy. Nie wiem, była też klarka. Tak, bardzo ale nie, to, to jest normalka, nie Że zawsze w, jakiejś, w każdej pracy się znajduje jakieś małe triki, które ci pomagają, czy to zrobić szybciej, czy, <śmiech> e, czy jakoś ominąć bezsensowne rzeczy do roboty. Standard, nie? Mm. Serio, no, ja lubię pracować w domu, bo i tak kontakt z kontekst nie mam, bo codziennie mam na te rekonferencje i po prostu obgadujemy cały świat, ale no kurczę, tutaj Nikt nie patrzy na mnie krzywo, jak idę do łazienki, jak jest dużo pracy, albo idę po coś do picia, albo to jest zupełnie inaczej. A... Masz czas na obiad w ogóle, to jest szok, no. że ja mogę iść na obiad i nikt tam nie spojrzy, że boże nie ma przez pół godziny. No. Wiem, że jest taka platforma, moment, <śmiech> przepraszam. Platforma, oni się Upwork nazywają chyba. Taka też dla freelancerów, i tam mają jakiś taki system do monitorowania pracy, że instalujesz od nich apkę i tam jesteś na zasadzie, kiedy rozpoczynasz, kiedy kończysz, monitorują twoją. I jest jakiś system monitorowania tej twojej pracy jako freelancera. Także może stąd też to zabrali. Google. w drugą stronę, że a potem w mhm. No. No o tyle też jest spoko. To jest akurat duży plus, że ja mam obowiązek jakby skończyć pracę równo z końcem pracy. I no, jeśli na przykład siedzę po godzinach, no to już to wychodzi zaraz, a u nas nikt nie siedzi po godzinach, bo nie chcą płacić, więc. No ale jest szansa na przykład, żebyś wyrobiła sobie tam zrobiła wszystko, nie wiem, w 5 godzin i sobie się działa kolejne 3. Nie, nie ma szans. Zresztą. Też, no jest dużo zmian teraz, bo pomijając to, że jest sezon urlopowy, więc tych chwilę kogoś nie ma, no to wbrew temu, co wszyscy mówią, że o Jezu, jest problem z pracą, nie ma pracy, nie ma nic, to ja mam roboty po prostu po uszy, nie umiem się wyrobić, e, zawsze mi coś zostaje z poprzedniego dnia do zrobienia na następny dzień, a jeszcze jest jakieś mniej osób, no to to się wszystko kumuluje. No, ale ogólnie nie narzekam. Uważam, że pierwszą pracę nie jest źle, to bardziej, że no, trafiłam całkiem spoko do fajnego zespołu, gdzie zawsze można się dogadać z każdym. więc to już jest dużo. To jest no. bardzo dużo, żeby robić, pracować z fajnymi ludźmi. Słuchajcie, dobrej nocy. Wam jeszcze dzięki bardzo, że byliście i słyszymy się niebawem, nie? W ogóle, ja, ja, ja, ja tak pomyślałem w, sobo, w sobotę, że będziemy od 21 czasu polskiego robić tę audycję i to i, i chcę tego przytrzymać, ale czasem mam ochotę sobie pogadać, także mo, może jeszcze w tygodniu, jak będzie czas, to byśmy sobie też pogadali. Ale na razie trzymajmy tej soboty. Dobre. Jasne, super. Bardzo było miło z Wami pogadać. To super. To, to... to na wiedzy jeszcze w ogóle miałem się Was spytać o, o te wszystkie wariacje koronawirusowe w tym biznesie fotograficznym i w ogóle, ale to już na inną to już to na może razem. na grupie sobie pogadamy po prostu. O. No. To dobrej nocy. Ola życzę. też wie na grupę. O, Ola, no a Ola to co? nie? Ola nie ma telegrama. Muszę sobie zainstalować. Sobie. Jak zainstaluję to tamto. No to, to w wbijaj, wbijaj tam do nas. Psychopaci tam siedzą. Oj, ja tylko to po czasie wychodzi. No. No. Ale wiesz co, już kupę, że załapać gonić nocne radio, bo dzisiejsza audycja trwa zaledwie 5 godzin. No. na no leniu będziemy się ją podzielić na dwa, żeby No. Żeby będę po... faktycznie, będę musiał faktycznie. To dobrze, 5 go... godzin sobie pogadaliśmy, można i spać. Spokojnie. Kurde. Następną robimy 12-godzinną maraton. Mamy takie zrywy, że czasem zrobimy dużo. Maraton o śmiechu z tymi, z tekstami Strasbourgera. Ja bym chciała studia jajo to, to, to, to Poczekaj, to Grzesiu spełni tej życzenie ile na dobranoc idziemy. A co? Co? Jeszcze raz? Studio jajo chciała usłyszeć. Na koniec. Coś konkretnego? Możesz tylko dżingiel z początku dać. Studio jajo, co oni tam nadają? Aż ręce opadają, jak strzeba biśnie bęc. Witamy Państwa. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. No i bęc. No to